Słuchać, słychać mnie, tak Bo widać, to nie ma nic Na czym oko zawiesić Nie ma Niech sobie jakaś piosenka o jesieni pójdzie, bo mnie odpręża Tak, to ta ruska, co ja ją tak lubię I, yy, I będzie Będą w nocy na odwyku, za 10 minut Go, go, panie Dawaj, Zuby pa, ruski Zupy zjedz, talerz gorącej Pomidorowa, przynajmniej dobra No, przydałoby się, droga, pani Przydałoby się Słuchajcie, już zgromadzili się pononofobii i ogólnie ludzie agresywni i wulgarni i mówią mi, zdejm czapkę w domu żytku. A dlaczego? To ty załóż czapkę, Polaczku, czy tam ktoś tam No i tak można się przerzucać. A ktoś inny przyjdzie i powie załóż rzęsy i jakoś z innym epita. последнюю осень nie wskazali, o tom, jak wderzali i skali ludźmi o tom, co w poslednią osień wysnali w poslednią a, chodź syne się że no ja, ja wielebny prawda, baron e, herbu swoboda szlachcic mam czapkę, ale nie szlachecką Otóż ja bym bardzo chętnie miał czapkę szlachecką, jakby ktoś miał, to ja bardzo kupię może albo coś. To dobry pomysł, zawsze chciałem mieć. Tak myślę, że tak do ślubu sobie ubiorę czapkę szlachecką, strój szlachecki, polski i tak. I pojadę na koniu. To będzie śmierdziało, ale ładnie będzie. Na zdjęciu nie czuć smrodu. <muletra> She's here to come. I na czacie znowu przychodzą ludzie, co się pytają, a z czego żyjesz, gdzie pracujesz, czy masz firmę, jak zarabiasz i jaki masz NIP? No i co? Nie wiem, mam mówić każdemu, co się to obchodzi? Ja rozumiem takie pytania na przykład, bo jak ktoś jest zainteresowany, bo chciałby współpracować ze mną, albo bo chciałby sprzedać mi, coś kupić, rozumiem, ale tak pytać po to, ja nie wiem po co. Co kogo kurde obchodzi, jak kto skąd ma, jak Twoje takie rzeczy, no nie wiem, może to jest aż takie ciekawe, jak już kogoś pytam o takie rzeczy, to ja zapytam, jakie lubisz lody, czy czekoladowe, to ja rozumiem takie pytanie, to jest ciekawe pytanie, a nie, jaki masz NIP, albo czy masz zarejestrowaną działalność gospodarczą jako spółkę ZO, czy jako jednoosobową działalność czegoś tam, to, to teraz ludzi interesuje, to nudny jest ten świat i ci ludzie też powiem wtedy. Dobrze. Noc na odwyku się dziś robię takie troszeczkę... Zaczynam smętnawo, bo jestem już zmęczony. Była jedna audycja i przygotowania do niej. Ale noce na odwyku zawsze mnie odświeżają jednak trochę, bo ludzie dzwonią i im można gadać o czymś ciekawym. No, ale zaczną się za cztery minuty po tej klasycznej piosence mało komu znanej. Dlaczego klasycznej? Bo ja ją lubię. I dla mnie jest ona klasyczna, bo ja się nauczyłem na niej grać na gitarze. Po pierwsze. Po drugie jest bardzo prosta i bardzo ma wymowne słowa. Także takie piosenki lubię. Wreszcie to ona powinna być na koniec audycji. To będzie też jej na koniec audycji. Yy, a już na loso już są zgromadzeni ludzie i widzą mnie, ależ mi głupio. Czekajcie, zapnę się krawat ubiorę Gdzieś jest mój krawat. Gdzieś tu miałem krawat. Nie umiem ubierać krawata i nienawidzę krawata. Nigdy nie miałem krawata nigdy. Nawet yy, chyba że się wygłupiam to mogę mieć krawat wtedy. Bo wtedy mogę mieć wszystko. No, to przyszła pora, 3 minuty do początku audycji i piosenka też trwa 3 minuty. Znacie ją? Wśród tylu trosknięć marzeń czas A kłamstwem nie plamić swoich łup Po prostu z Jezusem żyć Zwyczajnie bez wielkich słów Każdy dzień powierzać Mu Stale przy Nim być Miłość do ludzi Czerpać ze Dobrocią koi. Wszelki ból Po prostu z Jezusem żyć Zwyczajnie bez wielkich słów Każdy dzień powierzać mu Stale przy nim być Szczęściem radosnych Cieszyć się Wiedziałem, że ktoś podsłuchuje a krzywdą smutnych Przejąć się Fantastyczne jest Jeszcze se wąsy sztuczne przykleić mogę I okulary o, jakby coś Nie umiem zawiązać krawat To jest zawiązany krawat? Tak? Nie bez <grycia> też nie umie <grycia> Powierzać mu Stale przy nim być Mocno uścisnąć Bratną dło. Każdemu w oczy spojrzeć móc. Po prostu z Jezusem żyć zwyczajnie bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu stale przy Po prostu z Jezusem żyć, Zwyczajnie bez wielkich słów, Każdy dzień powierzać Mu, Stale lepszy. nocę od występuje w okularach oraz krawacie. K okulary, które są bardzo inteligenckie. Tutaj ktoś powiada, że to są bryle jak prawie jak Jaruzelski, ale ja mi bardziej pasuje, że to prawie jak, jak wojewódzki. Tak, ja już się od razu czuję inteligentniej teraz i widzę się tutaj, że bardzo dobrze wyglądam. Wyglądam tak, że mogę już właściwie udawać prawicowcy. Brawo. Garnituru nie ma. Nie, innym garnituru też nie będzie, bo już jest zbyt obrzydliwy, nawet żeby ubierać w ramach wygłupów. Dobrze, to dzisiaj jest Martin Lechowicz. Noc na odwyku. Dzień dobry wszystkim. Gdzie jest krzyż? pyta po kramper? O, się dobrze. Jeszcze z krzyżem będę. Dzień dobry, jestem prawica. Prawda? Prawica. Yy, okulary, prawda? Krzyż, krawat brak poczucia humoru, to ja dobry. dobrze, nie, już tak poważnie, poważnie nocy na odwyku nie chodzi o to, żeby było poważnie a czasami chodzi o to, żeby było poważnie więc przypominam, nocy na odwyku yy, to program, gdzie można sobie pogadać w, w jakiejś normalnej ludzkiej atmosferze bez napuszenia o Bogu no, to dziwne, nie? czucie humoru, tu krawa, tu okulary, tutaj krzyż a tu Bóg, nagle i można dzwonić do audycji, żeby sobie o czymś pogadać związanym z Bogiem, na przykład, albo tam z Jezusem, z Marią, z Józefem można dzwonić z kim kto chce, z Dzieciątkiem Jezus nawet, jak ktoś ma ochotę. No i po to tu jestem, żeby sobie pogadać. Dzisiaj szczególnie mam, liczę na jakieś fajne rozmowy, bo nie mam tematu dziś, nie mam tematu, bo już jestem zmęczony za bardzo. W ogóle jestem zmęczony za bardzo, żeby prowadzić noc na odwyku, ale prowadzę noce na odwyku, bo lubię noce na odwyku, lubię gadać z ludźmi tutaj, z słuchaczami dzwoniącymi. Przy okazji się mogę coś Wam powiedzieć, opowiedzieć ciekawego może: o Biblii, tam o czymś tam, o wydarzeniach fajnych. I, i, yy, i, i dzwonić można, tak. Nie wiem co zacząłem mówić, ale wiem, że chcę powiedzieć, że można dzwonić przez Skype na odwyk.com albo numer 222 195321. 321 Nadajemy tą audycję przez Wolne Radio Kontestacja, www.kontestacja.com oraz na stronie www.odwy.com można zobaczyć moje piękne okulary, inteligentny wyraz twarzy, trochę taki, prawda, nie, dobry, bardzo dobry, inteligentny bym powiedział oraz krawat, który udaje, że jest zawiązany, to ciągle nie jest chyba krawat taki. Ma być, nie? Nie? Tutaj. Chodź powiesz. nie usnęła mi, póki pamiętam, żeby się tu, żeby się modlić za córkę moich znajomych, ponieważ y, ona jest mała i zachorowała na taką chorobę, na którą dzieci przypada, ta choroba przypada jedno na sto tysięcy urodzeń. I właśnie ona na to zachorowała. I to jest choroba wręcz nieuleczalna w Polsce. Więc jeśli nie będzie cudu, to nie będzie dziecka. I ja bardzo proszę o mówić. To... W no, niebie. No i tyle, bo to, to takie ważne jest coś. Tyle, na razie, to pa. No, także zrobiło się mało, już wesoło od razu. Nie no, ale co, w niebie, tak ironicznie, no to właśnie, rozumiem, jeżeli ktoś poważnie traktuje chrześcijaństwo i naprawdę w to wierzy, to raczej jest to powód, żeby się cieszyć z jednej strony, Właśnie, bo to lepsze dla dziecka, nie? Że jest w niebie, a z drugiej strony no tak trochę faktycznie źle, bo no, nie będzie miał okazji sobie pożyć tutaj na tej ziemi, więc... Nie? Ale się zastanawiam, dlaczego ludzie tak się... E... Którzy mówią, że wierzą, traktują śmierć jakby to był koniec. No to przecież albo w coś wierzysz, albo w coś nie wierzysz, nie? Na czacie na przykład mówi... Kto to mówi? Ktoś przed i mówi... Kto mówi? Nie wiem, kto mówi. Ktoś powiedział. Halo, gdzie jesteście? Nie wiem gdzie jesteście. A, o, ja, że niebo nie istnieje, powiedział. Znikło mi to gdzieś, ale widziałem, że ktoś powiedział. No to jak mówisz, że nie istnieje, no to ty akurat możesz być smutny bardzo i dla ciebie to jest koniec dziecka, z twojego punktu widzenia. Jeżeli tak naprawdę jest, że nieba nie ma. A jeżeli jest? A jeżeli jest, to co? No. Więc słuchajcie, no, no co na odwyku? Można dzwonić? Dobra, koniec tych głupot. Już tutaj. Czekajcie chwilę, ściągnę sobie to z siebie, bo to już się czuję jak idiota już naprawdę kompletnie. A jeśli ja jakoś widzę, temat zaczął to... Przepraszam bardzo za mieszanie. A, tak, zapomniałem, że dziś w piątej minucie, znaczy pamiętałem, teraz sobie przypomniałem już na dobre, że w piątej minucie dzisiejszej nocy na odwyku miał zadzwonić yy, Iter, który nie zdążył zadzwonić tydzień temu. Więc tydzień temu yy, nie dzwonił, a teraz dzwoni. Dzwoni liter, uwaga, z nami jest Byte brawo. Bravo. Cześć Martin, no cześć, właśnie cześć. tutaj wyciszyłem Cię, bo właśnie mówiłeś o tym, że miałem zadzwonić, No. a ja, a ja tutaj dzwonię. No. To dobrze. Zacznę od, Zacznę od reklamy może, bo yy, tak. yy, mogę? Pewnie, to dobra jest rzecz, warto. Dobra, więc witam te z Was też słuchacze i Wam coś zareklamuję. Pewnie znacie coś takiego, a kto nie zna, ten się dowie. Tygodnie z Biblią. Ta Tygodnie jest. z Biblią to jest projekt polegający na tym, że się czyta Biblię i to Biblię według Ta planu, jest. który jest na stronie, do której link podam. Które, który jest, tak, na czacie podam link. Jest to sensowniejszy, no i zdaniem moim i Martina też. Dobry jest. Ludzi, mocno. którzy ten sensowniejszy niż po kolei tysiąc lat na stawię, a potem nowy testament czytać. Ma plus. Projekt także platan raz stary, raz nowy. I tak bardziej ukazuje rzeczy, które mają związek ze, ze sobą w Biblii. I polega na, na tym, że na każdy tydzień jest przewidzianych sześć fragmentów do poczytania. Każdy we własnym zakresie, a raz na tydzień się gada o tym. Oni wyskaja w konferencję, no i się tam krótko wymienia, co kto tam wyczytał, co kto zastanawia, jakie ma pytania, odpowiedzi. Tak z tym związane, może próbował w życiu zastosować i coś mu z tego wyszło albo nie. Poczytać sobie Biblię można po prostu z innymi mieć motywację do czytania i pogadać tak, o tym. Tak, to właśnie jest dobre, bo to motywuje do czytania, a przy tym można się z innymi też powymieniać. Zwłaszcza jak ktoś trasach. jest satanistą i chciałby wiedzieć dlaczego nienawidzieć mhm. ma Boga, to też jest mile widziany, tak? Żeby poczytać tą Biblię razem z innymi. tak tak, no, nie jest. tylko chrześcijanie, są mile, mile widziani i ja podam tutaj dane kontaktowe do wszystkie linki. A są tam świadkowie, świadkowie Jehowy na, są, czy nie? Na czacie. Na czacie są? A, może, czy na czacie są świadkowie? A, kiedy A może są, jakiś, Tak, ktoś, ale ktoś czy, czy A, czytają też z wami razem? Nie, nie, nie czyta żaden no, świadek tak. chociaż jeden jest bliski yy, świadkowie Jehowy, człowiek. Aczkolwiek powiem tak, no może tak, nie wszyscy są też na czacie, to powiem, że kontaktować się najlepiej, jako że to jest przez Skype'a, to kontaktować się przez Skype'a bądź ze mną pod y, nazwą Skype Kilometr, alternatywne rozwinięcie moich inicjałów, bądź też z prowadzącym drugą grupę, bo jak już pierwszą, to jest druga grupa, co teraz się uchamia, dla spadkowiczów, tych, co odpadli z pierwszej, bo zgłosili się za późno, czy teraz się po prostu dowiadują, no to... Bartek QX1. Taki jest nick na Skype'ie tego prowadzącego drugą grupę. To, że już wiecie, dlaczego odwyk ma powodzenie, a inne rzeczy nie. Bo odwyk to jest odwyk, a nie Barte QX1, coś tam gdzieś tam. No, także doradzam e, domeny. Tak, to jest e, dobry pomysł. Zdany niektórym siekacz. No, to ci niektórzy będą. E, więc... Barte QX1 hmm. podobnie. Tak, i a prowadzi też audycję w kontestacji, więc Martin pewnie kojarzysz z no, Ale jakby się nazywał Bartek ux 1 to by długo nie prowadził tej audycji, więc mam nadzieję, że inaczej się nazywa. Ciekasz, czekasz, taki pseudonim nosi normalnie mhm. a to jest tylko taka nazwa. Dobrze. Okay, e, dobra, dobra, to nie mam pytanie. Dobrze. dobrze. Dawaj, jakieś pytanie, pytanie, bo trzeba. No, jak. Jedziemy, nawijamy, nawijamy. Jak, chrześci jak chrześci jako chrześcijanin powinien podejść do sytuacji ateisty, no właściwie powiedzmy nie do końca ateisty. Agnostyka, który dopuszcza, no, jak w rzeczach, których nie można sprawdzić, zmierzyć, że się może mylić, więc uważa, że na 99% powiedzmy Bóg nie istnieje. Jak podejść? Któremu... To ja pokażę. To. A... Dobra, ale nie, tak to ja nie wszystkie dane podałem Aha. takiemu, któremu Dzieją się w życiu zbiegi okoliczności. Takie, które się normalnie dzieją tylko chrześcijanom. A jak on mówi, że co on wtedy... Jak on to wyjaśnia? Mówi, że... że w jego poglądzie Boga zastępuje siła woli, a modlitwę to po prostu zastępuje chęć, myśl, pragnienie i uważa, że to wpływa na y, rzeczywistość. I Często mu się tak zdarza, że jak coś, że jak czegoś zapragnie, to potem się tak przypadkowo układa coś, że to się dzieje. No to jest bardzo prosty test. Ja mam taki test dobry dla tych ludzi, żeby przetestowali w praktyce, czy to działa i w taki sposób, który wyklucza wszelkie wątpliwości. Nie inaczej mówiąc, ja im proponuję, żeby siłą woli na przykład stwierdzili, że mogą latać i niech powiedzą I believe I can fly i skaczą z pałacu kultury. I to ma no to... zawsze plusy, bo albo się okaże, że on ma rację i siłą woli potrafi zrobić rzeczywiście rzeczywistość, jaką chce, albo będzie jednego idiotem mniej. I to zawsze dobrze mm -hmm. jest. Martin, ale nie dostrzegasz tu pewnego niebezpieczeństwa. Mianowicie on ci wywróci, wywróci toki drugim końcem i powie, no że ja. ty wierząc w Boga zrobił to samo. i Oczywiście. Boga, jednami... No ja na to liczę, że tak zrobi. No to jest uczciwe w ogóle podejście, żeby właśnie tak podejść do Boga. Martin, wierzysz, że potrafisz, nie wiem, że Bóg ci powie, zrzuć studia, to ty rzucasz? Ja powiem, tak właśnie, dokładnie tak robię, bo dokładnie tak zrobiłem zresztą. No, no ale jak, ci powie, jak ty mu powiesz, skocz z tego pałacu, i, a on ci powie, no dobra, to skaczymy razem, ja nie no, wierzę, to, czekaj, w ale to, to nie ja twierdziłem, że mogę sobie modlitwą zmieniać prawa Boże, które on wymyślił pod tytułem grawitacja na przykład, to nie ja to twierdzę, nie, to on to, to twierdzi. On jest... Nie, on nie twierdzi nic więcej, nie? Niż, y, niż my jako chrześcijanie twierdzimy. Czy, no, że my się pomodlimy, czasem, czasem prawda, coś tam dostaniemy od Boga w związku z tym Dobrze, z ale zrobić okay, bo u nas... po swojemu, swoim sposobem, niekoniecznie z góry przez nas ukartowanym, swoim sposobem. Okay, w tym w naszym tłumaczeniu my przedstawiamy mechanizm tych zmian. Czyli mechanizm dokładny, w jaki sposób się coś dzieje. Czyli, że jest byt, który ma inteligencję i wolę i możliwości, żeby te rzeczy robić. W jego koncepcji to jest zupełna teoria, niczym nie poparta. W dodatku to jest taka fantaz, fantazja typu Królewna Śnieżka, po prostu, że czary się dzieją, bo po, tak, zrobiłem i coś się dzieje, a nikt nie pyta, dlaczego, jak, kto to robi, no jak no, to się on robi? On mówi, że nie, że nie, nie rozumie dlaczego, aczkolwiek przykłady Aha. są, że działa. No, no właśnie, tylko że, no ja mówię, ja to... ja zr... Wychodzimy z tego samego miejsca, nie, że patrzymy dookoła i mówimy, zbiegi okoliczności są nieprawdopodobne. Pytanie, dlaczego nie powinno tak być w świecie opartym na chaosie, na materialnych, zupełnych zasadach? I ja mówię tak, ponieważ ingeruje w to siła ktoś, kto ten chaos przezwycięża i wprowadza swój własny porządek i robi jakieś rzeczy i dlatego się one dzieją i dlatego są te zbiegi okoliczności. I to jest wytłumaczenie, które może być akceptowalne, bo jest logiczne. To wyjaśnienie. A on, on jego nie ma żadnego. Tak, że ten świat jest tak skonstruowany, czyli że jak? istnieje potęga ducha, ducha nad materią. Ale jak, konkretnie jak jest skonstruowany? Yy, jak no... to się dzieje, pytanie brzmi. Że się dzieją zbiegi okoliczności. Mechanizm niech poda. No bo po prostu on bazuje na tym, że on niczego nie tłumaczy i w to wierzy, że niczego nie wie. czyli znaczy, Jak szukam wytłumaczenia, a on szuka braku wytłumaczenia i mi przestaje ten brak wytłumaczenia jako dowód, że... Okej, okay, że tak po prostu jest. Ja wierzę w to, że tak po prostu jest. Ja mówię, jak jest, a on mówi, no jest tak, jak widzisz, czyli jak? No tak. I to koniec jest rozmowy. No po prostu to jest człowiek, który nie chce niczego udowodnić i nie szuka wytłumaczeń wtedy, no. Nie. To no, mi powie jakieś teorię szukać, szukać, szukać, szuka, szukać, szuka, aczkolwiek yy, właśnie nie, nie podstawia pod to pod to boga, no bo nie dość To co podstawia, dłużę, gdyby. No, uważa, że tak, że tak to działa po no prostu. Tak, a co ja powiedziałem że... przed chwilą? No, no to mówię, że nic nie, nic nie mhm. podstawia, nie daje wyjaśnienia. Nie, nie, nie on no to... nie, roz, nie, nie, nie rozumiem dokładnego mechanizmu, że chciałby zrozumieć ten mechanizm, ale że no. y, nie u, uważa, żeby Bóg żeby był tutaj odpowiedzialny. Dlaczego? No, to jeżeli goś ma jedną, jedyną alternatywę, jedyny sposób wytłumaczenia i nie ma żadnego innego, to dlaczego go odrzuca? Pytanie jest. Jeżeli nie ma innego wytłumaczenia. No dobra, to ja, się, to ja się go zapytam. A czy powiem, że. Nie, no uczciwie pytam. No, jest, je, no ja się go uczciwie w takim razie zapyt, zapytam przy okazji. Ale powiem, że jest, jest to pewne, no bo na, naprawdę to, wie, jakie on ma te zbiegi okoliczności. Ja ja to już na, naprawdę bym opowiadał o tym, gdy, gdybym takie, takie miał. No. I to, to jest, jest pewna lekcja pokory, też powiem tak. Podejść i zobaczyć, że. o... Że ja, ja to oczywiście interpretuję tak, że Bóg go chce przekonać, że Bóg chce podpisuje się pod tym wszystkim, co Mu co, co robi no. i że kiedyś, jeżeli on uwierzy w Boga, no to będzie mówił, o, ja tak mnie Bóg prowadził, tak mnie ten tak mnie podsuwał, tak ewidentnie się podpisywał, aż w końcu musiałem zobaczyć. Może, no ja bym no, na to ale... liczył, bo ja naprawdę nie widzę innego wytłumaczenia rzeczywistości niż to, że gdzieś jest jakiś Bóg, no co ingeruje w te dziwne zbiegi okoliczności, no, no bo że, to że nie tak, ma sensu tak, inaczej. Tak, tak mu bardzo na nim zależy. No. no. to jest niesamowite wręcz. A ja chciałem no. jeszcze powiedzieć... Znaczy, ja nie widzę, czacie... dla Ciebie to jest bardziej niesamowite, że mu zależy akurat na ateiście, czy że mu, czy że no, w ogóle no ja mu jest, zależy. No jest, jest to jest, jest to dla, mnie, jest to dla chrześcijanina pewna Pewna właśnie tak jak powiedziałem lekcja pokory nie no, Dla nie jest, bo ja się nie się... uważam za lepszego jakoś niż ateiści wcale. W żaden sposób. Się... No właśnie to jest takie przypomnienie, takie przypomnienie. A nie przypomnienie nie to dobre jest. No to bardzo dobre przypomnienie rzeczywiście. Jest, właśnie, właśnie tak właśnie no. mówię, że na tym przykładzie takie przypomnienie mi mógł uczynić. Tak. Dobra, okej. Okay, chcę jeszcze powiedzieć, coś... bo, bo ludzie na trzecie pytają, kiedy. Co, Słuchajcie, kiedy? w piątek, w przyszły piątek, w przyszłym tygodniu, w piątek o 20.10 jest na Skype, jest organizacyjne, takie jeszcze przed czytaniem pierwszego tygodnia, to posiedzenie, spotkanie, konferencja, gdzie będzie wyjaśnione, co i jak to ma przebiegać. Zebranie zarządu będzie... będzie. Prawda, Składki będą ustalać i wszystko. <śmiech> <śmiech> Powiedz za darmo, bo to ludzi przyciąga. <śmiech> przyciąga. Za darmo, tak. Za, za darmo. darmo. Za darmo rozdajemy możliwość czytania mogą Biblii. czytać. I ateiści, i chrześcijanie, katolicy, protestanci, nawet księża mogą. O ile umieją czytać, bo nie wszyscy umieją. No może będzie jakaś Biblia obrazkowa dla tych, o co... i 10. <grych> dla tych, co nie mogą zdać nawet matury polskiej, to będzie wersja obrazkowa Biblii. Albo będzie to nagranie, ta... może ktoś wam przeczyta też. To, to, to nie, tam jest reguła taka, jak i tutaj. taka Trzeba umieć czytać. Nie, no znaczy, tam są sprawozdania, co prawda, na forum rzucane. Ja też podam link do tego. Sprawozdania! Takie, tak, znaczy, sprawozdania, nie takie, relacje. takie A, w, sumie, w sumie można nawet tego blog zrobić. Jeden z tutaj z uczestników jest, na, na czacie, Don Camilo. Don e, Camilo, robi, dobrze. Rob, robi, spisuje to, do czegośmy tam doszli. Okay. No i A to fajnie, e, ciekawie. Zachęcam, zachęcam tego nie czytać w drugiej grupie, zanim. zanim no oni tak, bo to, oni, to, oni jak, są przed no, Wami tak? już, żeby się nie sugerować, słusznie. Dobra, mm. okej, okay. to bądź na czacie, jak ktoś będzie chciał, to zawsze cię znajdzie. Tutaj, na czacie. nie? Ale mówię, że nagrań to jest tego nie ma i nie będzie tak jak z nas na z Nie będzie, jako... ale teraz, o, mówię. Mówię. dla tych, Kasi co słuchają. Brałem. No dobra. Okej, okay, kończymy ogłoszenia. Dla tych, którzy chcą czytać tak. Biblię, na czacie mogą znaleźć by i zagadać i zapytać. No to. To cześć. To cześć, to cześć. To, cześć. to był Bajliter. By dobra, zróbmy jakiś temat, żeby nie było tak, że. A, no nie uciekli wszyscy, aż myślałem, że już będzie. Zobaczę, ile ludzi, a tam dwie. Nie, no to tam, jak nie dwie, to nie dwie. Zastanawiam się na przykład jak, co jakiś czas, czy miałyby sens takie noce na odwyku po angielsku. I myślę sobie, że, no nie wiem, może miałyby sens, ale by go nie miały, bo... bo nikt by nie przyszedł, pierwsze może, a po drugie jednak myślę, że ludzie tacy bardziej, ja wiem, Brytyjczycy, Amerykanie, inni z zachodu, z Europy, oni w ogóle mają gdzieś te wszystkie takie sprawy, że oni są tak koszmarnie już materialistyczni, że nawet ciekawa rozmowa o Bogu, Biblii czy czymś tam by ich po prostu odrzucała. Po prostu by było tak niezjadliwe dla nich, żeby nie chcieli gadać w ogóle. A może tylko dlatego, że im się to kojarzy jakoś nieprzyjemnie z kościołami, jakimiś nudziarstwami, takimi rzeczami nieprzyjemnymi. A nie, napisałem na górze... I jeszcze jak dzwonić do kontestacji, to ja już to poprawiam, żeby każdy mógł sobie przeczytać uwaga. Momencik. Marynasz 20, prawda? połowa osób, to by chyba tylko na czacie siedziała po polsku. What? Na czacie siedziała, bo nie, nie rozumiem tego zdania. Uh, don't call me. speak speak English speak even English mówi, a Bing mówi nie myślę, że małem gdzieś co ty Martin kadasz nie wiem czy, może się mylę ale dobra, widzieliście taki program jak nocy na odwyku gdzieś? albo w ogóle odwyk.com? widzieliście chociaż jeden? nie no dobra, to jest głupie bo w po polsku też nie ma takiego podobnego za bardzo więc może nie, no nie wiem nie wiem ale jak byłem w Wielkiej Brytanii, to zauważyłem, że tam, jak tam są chrześcijanie, tam są jakieś kościoły, już kiedyś o tym już gadaliśmy, ale jak są, mm, ja tam byłem, to to są ludzie strasznie tacy, nie wiem, tacy zatwardziali, jakby, nie, to nie jest dobre powiedzenie. Oni są bardzo, ko konserwatywnie też nie jest dobre. Oni są uregulowani, to jest określenie najlepsze. Oni są tam uregulowani. I nowi nie za bardzo przychodzą ludzie w ogóle do kościołów, Właśnie z tego powodu, bo to wszystko jest uregulowane. Jeżeli ktoś nie wierzy z kolei i nie chodzi do kościołów, to też jest uregulowany w tym swoim niechodzeniu i on nie szuka już niczego. W Polsce jest burdel. I to jest właśnie trochę plus Polski, bo jak jest burdel, to wszystko jest możliwe. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się zmienia, a kiedy się zmienia, to żyje. I to, że tutaj coś żyje ciągle, się miesza, jest głupoty dużo, wszystko się wywraca, to... Powoduje taką dodatkową ilość życia, że ludzie są w pewnym chaosie i wszystko się może zmienić, wszystko ma szansę się zmienić, nie? Zawsze może nowa partia powstać. No w Wielkiej Brytanii już od wieków są dwie partie i będą na wieki pewnie, aż nie będzie jakiś kataklizm, który się zbliża zresztą. Wieki, a w Stanach Zjednoczonych to samo, dwie partie demokraci, re, republikanie i nawet już nieważne co mówię, ważne, że są dwie partie. I o to mi chodzi, że tam już jest taka stabilność i że te kościoły tak samo są w tej stabilności. A ta stabilność to jest martwota. To jest martwota i tyle. Bo no, nawet jeżeli jest fajna ta stabilność, to ona doprowadza do tego, że nie ma zmian. Jeżeli nie ma zmian, to nie ma też nowych ludzi. Nie ma nowych ludzi, to wszyscy jest tak więdną po prostu. W swoim... W własnym sosie się kiszą, nie? Dlatego sobie myślę, czy to by było w ogóle możliwe mieć taki odwyk po angielsku. No, nie mogę zrobić na próbę, ale nawet... Nie bo nawet kto by miał przyjść i skąd? Nikt mnie nie zna nigdzie po angielsku, więc ja nie wiem. Or rom... Co ja? Os romano, powiada na czasie Martin, tu idzie o dużą kasę, nic więcej. Nie idzie o dużą kasę wcale. To skąd wy macie to jakieś wyobrażenia, że te kościoły różne mają jakąś super kasę? No, może wielkie kościoły mają kasę, ale większość kościołów na zachodzie, czy tam w Stanach protestanckich, powiedzmy, to nie są duże kościoły. To są takie sobie kościoły, to są średnie kościoły. To 100 osób, to jest duża kasa. 200 osób, wiem. No, 500 osób, no, to jest kościół, o, to jest kościół już. I to jest duży, ileż tego kasy jest. Nic nie ma kasy, no. To się potrafi sobie żyć z tej kasy pastor, zapłacić za budynek, ogrzewanie i jakieś takie duperele i co? To jest ta kasa? Kto na tym miałby zarabiać? Więc mówię, nie. Ponieważ Kramper, powiada, Martin, zostań tyle ewangelizatorem jak w USA. W Polsce nie. I to jest właśnie plus dla Polaków. Dlaczego nie? Bo w Polsce... Ludzie nie kupują teleewangelizatorów. To jest dla nich głupie, śmieszne i niedorzeczne dosyć. Kupują księdza Rydzyka, ale nie teleewangelizatorów takich jak w Stanach. Nie idą na takie, na te emocje. Nie wiem, czy to plus czy minus, a ja myślę, że to jest jednak plus troszkę. Trochę plus, jakby jakiś plus. Dobra, Jose Nyszyn mówi na czacie, Kościół Wolnych Chrześcijan ma Czy tysiące ludzi i jakoś sobie radzą. Który konkretnie, bo... No ja byłem w Kościele Wolnych Chrześcijan w Oświęcimiu i tam była coś setka osób, 150, może nie pamiętam ile dokładnie było, ale coś ten rodzaj. Gdzie jest jakiś kościół, gdzie ma 3 tysiące ludzi? To kościoły lokalne są, a to, to nie jest jakaś super imperium takie scentralizowane mocno, że ktoś tam, jakiś super papież z Kościoła Wolnych Chrześcijan i on ma kupę kasy. Gdzie tam macie kasę, mówię? To nie jest biznes. Kościoły to nie jest biznes. Tam zresztą widać po tych ludziach, no idźcie co do kościołów, zobaczycie, że to, to nie, jest, nie opiera się na kasie, bo by tam nikt nie chodził po prostu. No to takie kościoły, co naprawdę kasa jest strasznie ważna, to istnieją z 5 lat i, się, i szlagie trafia. Po prostu się rozpadają, bo guru albo się wypali, albo zacznie robić głupoty. No to się nie da, no one szybko znikają, no 5-10 lat. No. Brzdal mówi, to Martin nie wyjeżdżasz do Anglii? Co znaczy wyjeżdżać do Anglii? W tych czasach to się w ogóle da wyjechać gdzieś? To jest tak by, można powiedzieć, wyjeżdżasz do Warszawy? No nie wiem, no Rany, co za różnica? No językiem będę znał angielski, będę znał polski wszędzie, gdzie będę na świecie. No jak pojadę sobie do Meksyku na trzy miesiące w zimie, to znaczy, że co, że wyjechałem do Meksyku? No nie wiem, może ja teraz wyjechałem z Anglii do Polski. Co za różnica rany? To, to jest jakieś miejsce, to już świat jest zbyt taki globalny, nie? Żeby mówić, że jak się gdzieś wyjeżdża, tak jakby to było przeniesienie całego życia na jakiś in, do innego świata. No nie jest taki. Nie było k wolnego nika, powiada. Martin, ale jaki kościół nie trzepie kasy? No, jeszcze ci mówię, no, na przykład ten kościół wolnych chrześcijan w Oświęcimiu, który znałem, w, kościół baptystów w Krakowie, który znałem osobiście od dłuższego czasu, to jest na minusie w ogóle cały czas. Znaczy, ja nie wiem, czy oni w ogóle jeszcze przetrwają finansowo jakoś. Kościół świętokowy, to se radzi i w Warszawie tutaj, i w Krakowie, ale to nie jest kasa, to nie jest trzepanie kasy dalej, to jest... Raczej przeżycie. Oni mają, nie narzekają, nie brakuje im, ale to nie jest coś, za co im się przelewa i mogą sobie domy kupować. Nie mogą. Mają na stygi, mają trochę, że jeszcze im zostaje, ale... No. Zieloni trzepią hajs z dziesięciny, pada shareholder. No, no, ale to jest hajs, tak? No, no policz se ile z tego jest, a jakie są koszty, no? Se coś tam mają, nie? Kurde, może ja zrobię w dziesięcinę jakąś na odwyku. Wwwodwykom, dawajcie 10% wszystkiego, co zarabiać. O to bym se zarobił, bo niektórzy, co słuchają przedsiębiorcy tacy, tacy, co se no mają. Ale nie, mi, ja, mi się ta zasada wydaje w ogóle nie biblijna, powiem, nie nowotestamentowa, bo bi -bi biblijna jest jak najbardziej. Nie, nie, nie nowotestamentowa. Nie tak miało wyglądać kwestie finansowe w Nowym Testamencie, według mnie. I o tym możemy pogadać teraz. Bing fajnie powiedział. Wkurza mnie to, że jak ktoś powie Biblia czy Jezus, to od razu jest. To od razu jest zaściankowa babcia w berecie. Co się dzieje? Dokroć zapytuję. Ja nie sądzę, żeby tak było. Myślicie, że tak jest? Że tak od razu się. No może iść tak? Dok, ok, mam pierwszy telefon. To dobrze, bo ja już nie wiem o czym gadać. No, pierwszy telefon. Hej. To do... Witam. Echo jest. Przecież radio. Halo. Halo. Działa? Martin? No Martin, cześć, cześć. Cześć. No już długo nie rozmawialiśmy. Słuchaj, ja mam pytanie, czy czytałeś to, co ja do ciebie przysłałem? Ale które? No, z Niemiec. No, ale to już był jakiś czas temu. To ja już trochę zapomniałem no, to ma, nawet. No, ale nie dałeś znaku w ogóle. A, no widzisz, bo ja ciągle... Ja roz... sobie... Słuchaj, ja kupiłem twoje trzy książki. A o ja. czemu Ty, aż trzy? Tak? Ale ja tylko jedną napisałem, to znaczy trzy egzemplarze? 3 egzemplarze. Tak. I co? Jak, jak się podoba? Podoba się. No, już mówiłem o tej książce nie wiem, czy pamiętasz mnie mm. na samym początku. Że rozczarowała mnie ta A Musiała tak, już pamiętam. Zapytać. A to jest głupie, że zapytałem, bo już sobie przypomniałem właśnie. No właśnie. No i dostałeś te moje teksty i nic. Nie otworzyłeś nie, nawet. Nie, przeczytałem je, ale to już był jakiś czas temu i już przeczytałem i trochę zapomniałem już o tym, bo mi się za dużo rzeczy naraz nie no. Słuchaj, bo jest ciekawa sprawa, bo. Ja bym chętnie poznał, właśnie kogoś, kto się nowo narodził, bo jeszcze ja nikogo takiego nie poznałem. Jak to nie? Czemu no nie. nie? W jakim no nie. sensie? A to No po... Wiesz, może gdzieś tam przechodził, ale osobiście nie znam tak bliżej, żebym wiedział, że ten się na... nowo narodził. A co rozumiesz pod tym pojęciem? O, może, tak. No to, co w Biblii pisze, nie? No. Nowonarodzenie, że stajesz się osobą duchowną. No. No, bo że ona dopiero... ciało umiera, i jesteś bardziej duchowy niż fizyczny. Może no, nie jest chyba, że ciało umiera, bo no tak pisze, nie? Że umiera? No, oczywiście, że to nie jest. Nie chodzi o zabicie ciała, nie? No to no tak, znaczy chodzi, no chyba nie dosłownie, nie? Bo człowiek rodzi się na nowo, pff, umiera i zrobi się duch. No nieba nie o to chodziło. To coś się z ciała narodziło jest z ciałem, a coś się z ducha narodziło jest z duchem. No tak, ale nie jest napisane, że żeby coś się narodziło z ducha, to musi ciało jednocześnie umrzeć. Ono sedno. tak. Jest... No, no właśnie to nowe narodzenie polega na tym, że się z ducha. Tak. No. Narodziło się. Tak. Wiesz, bardzo ciekawy, no bo to jest. Bo ja to sobie tak wyobrażam. Ja tak myślę, to jest tylko moja, wiesz, moje myślenie, że.. Ten, kto się nowo, nowo narodzi, to o tym raczej nie mówi. Czemu nie? Znaczy dla mnie to jest synonim po prostu bycia chrześcijaninem. Tak wynika z tego kontekstu, a znaczy, nie jakaś że... dodatkowa rzecz. Hmm? Nie, to jest po prostu to, że w Tobie jest Jezus Chrystus. No tak, czyli ktoś stał się chrześcijaninem. Ktoś staje się chrześcijaninem. To jest narodzenie na nowo. Więc jak mówisz, się... że... Czyli jak mówisz, że nie znasz narodzonych na nowo, to powiedziałeś, że nie znasz chrześcijan, według biblijnego... Rozumiem. Tak, tak, oczywiście, to samo to, to chciałam powiedzieć, oczywiście. A ty nie jesteś narodzony na nowo? No ja nie czuję tego. A co, trzeba czuć? A czujesz, no, że, trzeba, jesteś, no, że się to znaczy, urodziłeś? Trzeba czuć zmianę w sobie. A. Ja uważam, że jak Biblia pisze, że jak się na nowo rodzi, to się przestaje kochać grzech, a się zaczyna go nienawidzić. No, my co, wiemy? Z, miłości, z miłości do grzechu przechodzisz do nienawiści do grzechu. Mm. I to. I tak, dlatego ten zakon już ci nie obowiązuje, bo ty robisz to automatycznie. No tak jest. No. Znaczy... O, po prostu nie robisz tego, nie? No ja miałem takie jakby... Nie lubisz grzeszyć. No. Nie chcesz grzeszyć, nie lubisz, bo masz inne wartości, nie robisz tego. Nie patrzysz dokładnie, że tego nie mogę, czy te, to mogę, i czy tam przykazania, czy złamałem, po prostu. No jest... Okej, okay, to jest opis chrześcijanina, mniej więcej, taki z Biblii wzięty, że no właśnie tak. zmienia się natura człowieka i na tym polega, stanie się chrześcijaninem, że zmienia się natura zwyczajnie. Już nie zastanawiasz się, przestrzegać, nie przestrzegać, tylko. Ale, Martyn, to nie na tym polega, że ja sam mogę o tym myśleć, że ja się zmieniłem, tylko całe moje otoczenie musi to zobaczyć. Nie? No to widzi. No nie wiem, ja znam dużo takich. Ja nie wiem. To, to... No to jeszcze to, to powiem, że masz dużo szczęścia, no jak znasz dużo takich. No, ja nie mam tak, nie znam. O, no to lipa, no. No, a... no co lipa? Ja, jak ja <słodem> ma, no to i tak lipa. <słodem> <Nie>. <słodem> Bo. Ja uważam, że jest no. bardzo mało prawdziwych chrześcijan. Ja chrześcijan. też uważam, i w kościołach ich jest też mało właśnie. Co, ten, co dziwne, nie się wydaje, ale no, masz rację absolutnie, że chrześcijan jest tak naprawdę mało. Ci ludzie, którzy się nazywają chrześcijanami, chodzi im o to, że oni należą do jakiegoś kościoła i myślą, że to ich czyni chrześcijanami. Według Biblii chrześcijaninem jest ten, kto się narodził na nowo, tak jak to Jezus formułował. No A... właśnie o to chodzi. No, i To i... jest taka zmiana, to. że to otoczenie widzi, że się z tobą coś stało. Tak, widzi. I nawet no, w tym, tak, tak w tym sensie nawet może być, że niektórzy ludzie będą odbierać, że to by odbiło po prostu. No. no często odbierają, że odbiło. No, no, ale to musi być taka radykalna zmiana. Co różnie bywa, bo, bo u jednego jest bardziej, u innego jest mniej, ale że to jest zmiana, to tak, to na 100%, bo jak samo sformułowanie narodzić się na nowo, to, to sugeruje z jakąś wielką zmianę, a nie jakąś drobną tam różnicę. Więc tak, no, jest zmiana. Jest, jest zmiana. No, ale jest różna. Ja bym się spotkał z takim nowonarodzonym. Ja tam swoje dane podałem, jak jak miał ochotę. No, no Nie, ja myślę, że po prostu no. trochę za dużo wymagasz od, od tych ludzi i od tej zmiany, bo to... Nie, nie, że zmiana, no przecież ja nie powiem, że kogoś poznałem, jak nie poznałem. Mogę się mylić, ale tak, Nie, nie o to mi chodzi, nie. bo na przykład no. to, że ta, po tej zmianie, przed tą zmianą się, się kocha grzech, a potem się go nienawidzi, no nie, nie zawsze jest dokładnie tak, tak to wygląda. No ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek jakoś uwielbiał grzech. Nigdy nie miałem jakiegoś problemu, że pałem, piłem i ciągnęło mnie, żeby kraść cokolwiek robić, bo mnie nie ciągnęło jakoś szczególnie, ale mimo, mimo tego ta zmiana u mnie była tak radykalna, że mnie ludzie nie mogli poznać, że jestem tą samą osobą, więc... No właśnie o to mi chodzi. No. Więc to, a, mój, a to nie na tym polega. To nie do końca na tym polega. Po prostu się coś zmienia strasznego w naturze twojej, że jak stajesz się jakby trochę innym nagle z dnia na dzień człowiekiem. No trochę, no to zdecydowana zmiana No zdecydowana, no jest zdecydowana. Taka, że widzi, widzi otoczenie, to prawda. Otoczenie widzi. Otoczenie widzi i mówi, że że co ci się stało, no chodzą ludzie i pytam, co jest, co, gdzie ty byłeś, co się stało? Zinny jakiś, nie? To tak, to no, znam takich ludzi właśnie i tak tych ludzi jest niedużo, ale tacy ludzie są y, na pewno warci poznania, już nie od tego, czy ktoś wierzy w to całe chrześcijaństwo, nie wierzy, warto takich ludzi poznać, zobaczyć, jak myślą, jacy są, bo to, no warto, warto takich ludzi znać, powiem, no, tak powiem. No to, no wiesz, wiesz, ponawiam zaproszenie. Dobra. Nie musi się bać, że będę patrzył na Ciebie jak na świętego, czy co. To po prostu no, no jestem według, ciekawy. Według Biblii narodzeni na nowo właśnie są świętymi. to Tak, się tak, tak. Się tak, tak, tak. No, ale, ale Ty tak mówisz, że ja mogę za dużo wymagać. Od no. Hmm. No, świętek można wymagać chyba. Wiesz co, ja, nie, ja myślę, że to po prostu jest, yy, chodzi o pewną radykalność, o pozwolenie temu temu Jezusowi, którego się uznaje nagle za, za władcę życia, żeby sięgnął do, do całego... Znaczy, żeby jego panowanie objęło całe życie. I wtedy to jest naturalny efekt, że człowiek się rodzi na nowo, że zmienia się w nim, wywraca w coś nagle, albo się rodzi coś, co tam było, ale nie było tego widać i się staje taki niby ten sam, ale inny i ludzie widzą, że jest inny. I to jest kwestia tej radykalności tylko, myślę. No tak a co totalnie. Tym, że to, słuchaj, że to Bóg nas wybiera, a nie my, Jego? No. Nie wiem, no ja to jest jedno i drugie, no jedno drugiego nie wyklucza w jakiś dziwny sposób. No tylko, że pisze wyraźnie, że to nie od nas zależy, nie od naszych starań wcale, nie? Że? Kogo umiłował, tego umiłował. No wszystkich tak, najwyraźniej. Tak. No jest też napisane, że Bóg umiłował świat cały i dał Jezusa, żeby dał każdemu okazję teraz się pogodzić z Bogiem. Nie sądzę, żeby to tak było, że... To znaczy, że niektórzy nie mają szans według ciebie, myślisz? Myślę, że nie. A no, powiedz. Przecież Bóg wie dokładnie, kto gdzie trafi, nie? No Bóg wie, ale to nie znaczy, no. że to on za nich decyduje, tylko że wie, co no. oni zdecydują. A skąd wie? A skąd może wiedzieć, jeżeli sam nie wybrał tych. Swoich... Może wiedzieć choćby dlatego, że jest trochę ponad czasem. No tego nie potrafię zrozumieć, ale nasza świadomość ja. płynie. W... Tylko jesteśmy w jednym momencie czasowym naraz. Nie? Jest dla nas tylko to teraz. Bóg może widzieć po prostu całą, cały przebieg... No ja wiem, a ja to przeszłość, rozumiem. przyszłość, ja. więc wie, no i tyle. Ja to rozumiem, ale tyle jest... Uj, ja, ja nie rozumiem, tyle. ale potrafię sobie mniej więcej roz, wyobrazić koncepcję, bo tylko w ten sposób to no można to trochę zrozumieć wtedy. Ja myślę, że właśnie my nie, my nie możemy pojąć ten, sposób tego wybrania, no, że jesteśmy wybrani od początku, przed stworzeniem świata. No tak pisze w Biblii. No, no. jesteśmy, ale mówię, to nie wyklucza. Jedno drugiego nie, nie, ja, no, nie wyklucza. wyklucza. Ja no nie wyklucza, też tak, ja, też, też do, do tego tak podchodzę, tylko że po prostu no, to jest takie dość przygniatające. Nie? E, mnie tam nie przy, przygniata. Ja się, wiesz, skupiam na tym, co... Jeśli się skupisz po prostu na tym, co ty chcesz, to, to ci wystarczy. No, chcesz tego ja Boga, wiem, czy nie Marki, chcesz. Bo to, co wracając jest. właśnie do tego sądu ostatecznego, do no. tych zapisów w księdze, bo zapis tej w księdze to jest też wybranie. Jak nie jesteś zapisany, to nie, nie masz tak, ale, szans. Nie? No tak, ale zapisanym się jest na skutek własnej decyzji. Tak jak Jezus powiedział, że na podstawie swoich słów będziesz potępiony i na podstawie swoich słów będziesz zbawiony. To jest to, co ty no, powiedziałeś, ale... to co ty wybrałeś. To cię Ale chrześcijanie, chrześcijanie nie będą stawać przed sądem, wiesz o tym, nie? No, nie Bo nie ma szansy znaczy. wyjść z tego sądu u, y, tj, usprawiedliwiony. No to wiesz, tam jest opis sądu, pisze? rzeczywiście. I tak, to taki dziwny sąd jest, że, y, że jak się jest w księdze, to się go omija. On, on, on, ja tak sobie to rozumiem, on po prostu mówi, za co jesteś skazany. Tak, No jaki sąd? Sąd ostateczny, tym się pyta na, na czacie. Chodzi o sąd ostateczny Biblii jest opisany w taki dziwny sposób, że, że jest sąd, ludzie są w i teraz tak, jeżeli jest taka specjalna księga, powiedzmy ją, księga, taka. Księga życia. Księga życia. I jeżeli ktoś jest w niej zapisany, to omija ten sąd w ogóle cały i a. przechodzi od razu do drugiego etapu. A cała reszta jest sądzona i wszyscy są wskazani. Nagle się okazuje, że nie ma żadnego, Kto jest niewinny. No, więc to taki dziwny sąd jest i on pokazuje właśnie na cały, całą koncepcję Biblii, na czym polega to wszystko, co Jezus zrobił, jak, o co chodzi w tym Nowym Testamencie. Właśnie o to chodzi, żeby się dostać do nieba, to trzeba przejść, ominąć cały ten sąd, a nie robić dobre uczynki przez całe życie. Bo wtedy się zdajesz na ten sąd, że cię uniewinni. On cię nigdy nie uniewinni, bo nie ma takich ludzi po prostu, żeby byli dalej. On nie ma możliwości, bo no, no, tak. po prostu jest. To jest bardzo, więc to jasno, bardzo logicznie wytłumaczy, jak można dojść do nieba. Naokoło, tylko i wyłącznie. Trzeba się być, wziąć być zapisany w tej Księdze Życia, a zapisanym się jest w Księdze Życia przez to, że człowiek się zdaje na tego Jezusa. I tyle po prostu. Koniec. Tu nie ma żadnych więcej filozofów. Prosto wyjaśniłem, ale mało kto to rozumie. Dobra, okej, okay, dzwoni Henryk, to ja cię zrzucę jeszcze, powiem. Tak. No ale z tym zaproszeniem. Jak A to jako? Bądź, jako? bądź na czacie. Wiesz co, ja, ja przyjadę. Czekaj, ty, ty mieszkasz, gdzie ty mieszkasz? Ty mieszkasz... Ja, cię, ja ci mogę opłacić podróż, jak A nie jak, w zimie, jak, jak, jak chcesz. Dobra. Ale czekaj, ty mieszkasz, nie, mieszkasz w Niemczech przypadkiem? No Dobrze tak, mieszkam i mam dom tam na Warmi, no. taki domeczek nad jeziorem. Zależy, gdzie byś chciał no. się zobaczyć. Czy, w, czy na na warmi. Tak. To jak będzie ciepło, to ja chętnie przyjadę. Może nawet Coś motorem Coś tak zimy się boisz, Marki. Ja nienawidzę ja ja zimy. po jest... no, jakiejś Bo ja mam strasznie no. źle znoszę. Ja zamarzam od razu. Mi jest po prostu strasznie zimno. Ręce masz, no, ale mam jest... takie małe dostarczy... ręce i ten... Krew tam ja słabo płynie. Ja na nartach tam jakoś się cieszy z tego silnika. No ja się, bym jechał na nartach, też bym się cieszył, ale tutaj na razie nie mam, siedzę, zimno. Dobra, okej, okay. zrzucam, bo Henryk dzwoni, ale już jeszcze ten, to się my jeszcze spotkamy, jak będziesz na tej warmi to daj znać, żeby by ciepło było. Ja mam blisko z Warszawy teraz. No, pogadamy. Na gitarze pogramy. No właśnie, ale ty tak mówisz ja to traktuję poważnie. Ja po też to traktuję poważnie, czemu nie? No pewnie, że tak. No właśnie. No, najwyżej na no się. za słowo. No, po no prostu, byle ciepło się no. zrobiło. A jeszcze no. chciałem opowiedzieć o fajnym filmie, nie wiem, czy oglądałeś. To, Sła, to w internecie znalazłem. Ja? Nazywa się Fucha full Fucha full Polski film. Nie znam. O czym to? Według opowiadania Jana Himil Himilżbacha. O, to już mi się podoba. No ale bomba film, polecam wszystkim, jakaś dyplomowa praca, nie wiem kto to zrobił. To stary jakiś film? Właśnie trudno tego pokazuje, czasy PRL-u. Kazik nagrał do tego do, do tego piosenkę, do tego filmu, w z, z tym, Kazik, tak, z kultu. Ja nie słyszałem. E, czemu wszyscy wyjechali? Tytuł piosenki jest. Aha, ty nie znasz tego no, czym bardzo ładna piosenka, spodoba ci. Się to jeszcze raz, je, a co jest na YouTube, czy gdzieś? Tak, tak, jest. Czemu no, to... wszyscy wyjechali, tytuł piosenki jest. To rzuć Ile tytuł, są nowa... tytuł. Tytuł, to, to powiedz tytuł filmu, jeszcze raz. Fucha Full. Dobra, okej, okay, ja sobie znajdę później. Zobaczę, może ktoś zna ten, ten film, nie, to niech napisze na czacie. A, ten... Duchy jest taki film, Formana. A, tak, to widziałem kiedyś ale takim, nie wiem, nie, nie aż tak mi się podobał znowu, no, tak średnio no, ale ten, ten polecam, fucha ful fucha ful, dobra, okej, okay. dzięki, żeby jeszcze Henryk zdążył pogadać bo dzwoni tutaj, się dobija to, cześć, na razie to no, pamiętaj tak... że... no, jeszcze sobie pogadamy byle ciepło było, dobra, to był Mira i słuchacie Noc i dzwoni Henryk a my gadamy o wszystkim naraz to kto chce, to dzwoni i mówi, na przykład Henryk powie, że... Powie cześć pewnie, cześć. No witam, witam Martin, witam, no, witam wszystkich. No. O czym komentarzyk? I do czego? A chciałem wiązać do tego, co ten pan mówił, bo ma rację, wiesz? No, no. Mi ostatnio cały czas te wersety biły po głowie, jak tak otwierałem, tak czasami sobie otwieram Biblię, gdzie mi się otworzy ostatnio trzy razy w tym samym miejscu i <śmiech> no. powiem, że dosłownie tak jest, bo Rzymian pisze 9. nie wiem, czy pamiętasz te wersety, Um, no nie pamiętam rozdziału na go na pamięć, ale co tam jest w dziewięć? No tak zacznę od jedenastego, albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziła, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Bożej postanowione wybrania. Oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje. Powiedziano jej, to chodzi o Robekę, ale to się wszystko tyczy. Jej, że starsze służyć będzie młodszemu. Jak napisano Jakuba, umiłowałem Ezawem zgardziłem. Tak, Cóż tak. wtedy powiemy, czy Bóg jest niesprawiedliwy, bynajmniej mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad, kim zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. No tak było. A zatem, tak. a zatem nie należy od woli człowieka, ani od jego zbiegów, lecz tylko od zmiłowania Zabiegów, Bożego. Tak. Zabiegów. Tak, także jest, wiesz. Dosyć mocno ugruntowane, że to od Boga zależy. No tak, ale to przecież tylko pokazuje i potwierdza to, jaką wagę miało to, co zrobił Bóg przez Jezusa. No Właśnie od Boga to wszystko zależy, co się z nami stanie i Bóg wymyślił ten sposób z Jezusem, żeby każdy już miał możliwość się uratować, bo wcześniej tak nie było. No, no Ten Jezus A... dużo tutaj pozmieniał. To jest takie ciekawe właśnie, bo... Bo, bo właśnie też pisze, że Bóg nas wybrał przed stworzeniem świata. prawda? No, no. ale to jest kwestia właśnie, no ja myślę, że każdy może się nowo narodzić, jak zrozumie, że jest naprawdę grzeszny i, i sam sobie nie zapracuje na, na zbawienie. Ja też myślę, że możliwość jest dla każdego. Ale... Problem tylko, no. problem jest tutaj największy, na przykład w Polsce, no, no zawsze był problem największy z religią, która stoi dokładnie, dokładnie w tym miejscu, że najbardziej ludzi ludzi zwodzi z tego powodu, bo zawsze tam tak na automatyk się jedzie i się wydaje, że się jest dobrym, bo tam no. się coś zrobi. No właśnie w tym... Reli tak najwięcej wstrzymuje od tego. Ja bym powiedział, że religia jest sprzeczna z chrześcijaństwem. To może być szokujące dla kogoś. Ja mam, ja mam tak taką to fajną pszczółkę. Y chrześcijaństwo, chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo nie jest religią, to prawda jest. A religia jest dla szukających Boga. Religia no religia to miało być, zresztą tak to Biblia opisuje, że religia, bo prawo starotestamentowe, to miało być taki przewodnik do Jezusa, że najpierw rzeczywiście myślimy tak, że no, żeby być w porządku z Bogiem trzeba robić dobrze, nie robić złego, przykazania, przykazania, przykazania, zakazy, nakazy. I to człowiek się orientuje, że go to w buroki prowadzi. Po prostu to nie da się dojść do doskonałości w żaden sposób w ten sposób. Znaczy, że człowiek cały czas się czuje potępiony, cały czas próbuje robić, cały czas mu nie wychodzi i nigdy mu nie wyjdzie, bo zawsze no, za słaby jest na to, po prostu, żeby być ciągle idealnym i nie da się. I z tego powodu szuka nowego rozwiązania, przejścia jakoś naokoło tego całego systemu, znalezienia innego systemu dojścia do Boga. I innym systemem jest to, co zrobił Jezus, czy co się opiera nie na robieniu dobrych rzeczy, nakazach, zakazach, tylko na wierzeniu w jednego człowieka tego Jezusa właśnie, i On jest pośrednikiem, takim bramą dodatkową obok tej bramy, inną bramą, przez którą się przechodzi do nieba, bez formalności po prostu, bez wizowy ruch do nieba jest. No i to jest, mówię, i dlatego to pierwsze coś, to się nazywa religia, po prostu ten pierwszy system, uczynki, prawa. Ten drugi system, to się nazywa chrześcijaństwo i tylko i wyłącznie chrześcijaństwo. Nie ma innego, tak jak Biblia mówi, dojścia do Boga niż przez Jezusa, przez ten sposób właśnie, przez wierzenie w Jezusa, e, bo jedyną alternatywą jest bycie idealnym, zapracowanie sobie dobrymi uczynkami na niebo, ale to jest nie do zrobienia, proszę Pana. Tak, jak Biblia mówi, prawo było tylko do poznania grzechu, tak ty powiedziałeś. No, więc ja mówię, wyjaśniłem właściwie wszystko i mógłbym zamknąć odwyk do domu, gdyby to ludzie zrozumieli, bo dopiero teraz mają prawdziwy wybór. Bym chciał tylko doprowadzić do tego, żeby ludzie, co słuchają tych moich odcinków, piosenek, wszystkiego, tylko te, to, co teraz powiedziałem przez ostatnie 5 minut, mówiłem, usłyszeli i nic więcej. I teraz mogą zdecydować, chcesz być w porządku z Bogiem, czy nie chcesz być. Jak nie chcesz być, to w ogóle cię to nie dotyczy. Umrzesz sobie, pójdziesz do piekła, twoja sprawa, twoje życie. Ale jak chcesz, to masz do wyboru religię albo furt, tyr, f, tylną furtkę. Fur, furtką, furtkę tylną, tak. I już, i wybieraj. I koniec. Wybieraj se sam. Ja już więcej nic nie powiedziałem, co powiedzieć. Wytłumaczone masz rób se sam. Tak. Ja mogę pomóc, ale namawiać nie będę do nikogo, do niczego, bo odpowiedzialność jest twoja własna. I ty. I ten, chciałem jeszcze o nowonarodzeniu, bo ten pan właśnie się pytał, a co się zmienia. No, czasami są łago, łagodniejsze przejścia, tak jak ty mówisz, ale czasami są takie radykalne. A jak ty miałeś? To... Ty miałeś? miałeś tak? No ja miałem no. radykalne, wiesz, u mnie. Jest tego, że praktycznie Boga już przestałem wierzyć za bardzo, no to się zrobiłem po prostu tak, jakbym był fanatykiem Boga, o w ten sposób powiem. W, jeden, w jeden, w trzy dni praktycznie, jak twoje odcinki zacząłem słuchać i wszystkie przesłuchałem w trzy dni, jeszcze wtedy miałeś około 60 to było dwa lata temu. Wow. i ci powiem, i dosta doznałem to samo, co ty mówiłeś, to jest też taki znak duży, że się obudziłem zadowolony pierwszy raz w niedzieli, jakbym był małym dzieckiem, no. i czułem się niesamowicie taki lekki, jakby mi ktoś tonę z, gło z pleców ściągnął. To jest takie uczucie właśnie, tak. Dosłownie. I, i wiesz, a, i praktycznie zmiana u mnie była niesamowita o 180, bo wszystko, co mnie wcześniej cieszyło, to mnie dzisiaj nie cieszy, wiesz? Także no. kiedyś tylko Harowałem za kasą w wyścigu szczurów i na budowanym własnym jarzym. Ja był tutaj słynny, wiesz, jako zespół i to i tamto, a dzisiaj dzisiaj mi kompletnie na tym nie zależy. Ja dzisiaj to bym najchętniej wiesz, hmm. tylko głosił Biblię i to, co ty robisz, bym robił, a reszta to jest taki dodatek, który w ogóle mnie nie cieszy. I, i dzisiaj to tylko pracuję właśnie w zespole, bo zespół dalej mam praktycznie tylko po to, żeby rodzinę utrzymać, ale chętnie bym się tego pozbył. I to tak jak często hmm. mówię, żaden psycholog tego nie, wy, nie wytłumaczy, bo nie można coś, co, czym żyłem od dziecka, praktycznie od sześciu lat, odkąd tam zacząłem um, wiesz, się uczyć grać, a coś, co kochałem robić od dziecka, to przecież sam człowiek sobie w jeden dzień nie zdecyduje, że już tego nie lubi. Właśnie prostu... ciekawe, jak tłumaczą to wszystko ci psycholodzy, te takie sprawy, bo ja widziałem, jak się ludzie tak zmieniają w, jednym, w ciągu jednego dnia właśnie. To, że to... I to, to nie, żeby było raz... Tylko to jest więcej przypadków i one są właśnie podobnie. Tak samo wyglądają właśnie, że człowiek się czuje, jakby mu się kamień zwalił z, z niego. Jest cały zadowolony, nie sam, w ogóle niewytłumaczony sposób. Jakaś taka radość z niczego, radość życia sama z siebie mu się pojawia. Nie? I zmienia mu się jakoś natura w ogóle. On nie chce robić już złych rzeczy, nie wiadomo dlaczego też. Nie, nie no, wiem, dużo takich rzeczy. I jeszcze jest jedna rzecz, co też psychologowie nie wytłumaczą, że to zostaje. To nie jest coś, co jest chwilowe zafascynowanie Bogiem i ludziom się tego, tylko naprawdę zostaje. Zmienia się, potem się robi takie, takie stabilniejsze, takie mniej takie, że, że człowiek szaleje, chodzi po ścianach, ale dalej jest. Takie spokojne jest szczęście tak... i takie, taka pewność fajna. Dziwne jest, wiesz, to, że ja czasami już sam się zastanawiam, że jak to jest, że ja nie potrafię o niczym myśleć, jak o Bogu w większości czasu mojego. A, bo to, to jest... ci odbiło trochę, tak. To, ale... mi odbiło, a tobie też, bo ty też dużo robisz. Odbiła, ale mam... mi mniej. Też, też większość rzeczy, co robisz, ma wspólnego z Bogiem w taki no bo czy to, inny wiesz, bo Jak to jest część życia, jeżeli Bóg to jest część życia, to ja się nie staram specjalnie, żeby gadać o Bogu, bo ja nie czuję presji, żeby gadać o Bogu. Wyłazi samo, no bo jak się... Nie wiem, Bóg jest po prostu. Jest ale fundamentalny to, tutaj. Jest, lubisz to robić, tak? Pewnie, że lubię. no To jest, Właśnie szacany, to jest ciekawe, wiemy. że... I tak samo w moim przypadku, robienie tej strony, czy na naszej klasie tego profilu, to jest moja taka pasja, co kiedyś miałem, wiesz, do zarabiania pieniędzy, tą pasję, a ja dzisiaj robię to za darmo i sto razy bardziej lubię, niż to, co kiedyś zarabiałem na tym. no tym. To jest ciekawe. To jest właśnie ta, taka zmiana, no, taka zmiana. No, to może się dogada właśnie z, z, z tym człowiekiem, co dzwonił na czacie gdzieś tam. Też możesz przyjechać, tylko będzie dalej, bo ty w Stanach jesteś. Tak, no. ale... A gdzie on jest? W Niemczech? No, Może bym tam znalazł jakiś nowonarodzony. No nie, właśnie ich jest. jest... Takich ludzi właśnie jest dziwnie mało. No. Jest ich dziwnie mało. Nawet w kościołach. Właśnie w kościołach to też jest mało. Wszędzie ich jest mało. No, ale o, są... Wiesz, wszędzie ich można się, spotkać przypadkowo, czasami dziwnie. Chciałem sytuacje. się zapytać, czy, czy widziałeś jakieś wzrosty, od kom stronę tam na, na naszą klasę położyłem twoją? No, są wzrosty, ale ja nie wiem, czy dokładnie od tego momentu. Tak, trochę jest nie taki super boom, ale jakby jest jakby więcej ludzi rzeczywiście przyszło, także dobry pomysł może być to. I jeszcze chciałem jedno ci powiedzieć, strasznie mi się podobał ten odcinek, który miałeś o tym, że, że bez rozumu, jakoś to było kilka odcinków do tyłu, że nie da rady, wiesz, się nowonarodzić, jeżeli człowiek rozumu nie zacznie używać tak naprawdę. <sum> <sum> Możliwe. <sum> A ja nie pamiętam dokładnie, jak ja to mówię. A chyba jakoś inaczej, Bo... ale... Coś koło tego, nie? Że człowiek musi w sam zacząć myśleć, no, żeby błogam tak. znaleźć. Co A... strasznie fajne było ci powiem, bo ja z tym się zmagałem, wiesz, od, odkąd to wszystko robię, co robię, bo się zastanawiałem i czy wiesz, czasami niepotrzebnie daję te kontrowersje katolickie, czyli potrzebnie, ale dochodzę potrzebnie. do wniosku, że jeżeli ludzie sobie nie, od, nie rozbiją tego pewności siebie, wiesz, że tam religia ich zbawi, to nie dadzą rady sami myśleć. No. nie. Nie, tak ja czuję, że nie da rady po prostu. No tak, no, czy wszystko, co powoduje, że człowiek zaczyna sam myśleć, samodzielnie, a nie polega na innych, jest dobre według mnie. Bo nawet jeżeli do tego wróci, to wróci już jako świadomy człowiek, a nie że tylko dlatego, że mu ktoś powiedział, że się nauczył, że czuje presję. No, więc zawsze. tak, co jest zawsze dobre. Że to niekoniecznie jest przyjemne, ale jest dobre. Z dwóch bo później sekciarzem cię nazywają. A co ja raz. mam to w dupie, że mnie nazywałem sekciarzem? Poza tym... Poza tym właściwie, kto o zdrowych zmysłach może mnie nazwać sekciarzem? No litości. Dobrze, no, wystarczy ze mną pogadać, że jestem kompletnie normalny, jestem bardziej normalny niż ci, co nie są sekciarzami. No, że... nie wiesz, że cokolwiek niekatolickie i cytowane z Biblii to jest sekciarstwo? Tak jest, tej... dopóki się nie zna człowieka. Wiesz, no, mówi się sekta, ale tylko o kimś, kogo nie znasz. Jeżeli znasz kogoś osobiście, choćby pół godziny z nim gadać, to już nie powiesz o nim, że to jest sekciarz. Bo tak to działa, że ludzie po prostu nie znają innych i się boją. Trzeba no tak. rozwiązaniem, jest jest rozwiązaniem jest proste. Weź poznaj tego człowieka i zobaczysz, że się skończy szybko sektowanie już. No, ludzie zaczną normalnie gadać. Chyba, że to naprawdę jest pomylony człowiek, to wtedy tym bardziej trzeba z nim pogadać, żeby się przekonać, że to jest wariat jakiś albo. Ja zauważyłem w większości, co mnie nazywają tam sechciarzem na naszej klasie, to wtedy, jakim im brakuje argumentów. Jak ja im no coś trafi. pokażę białe na czarnym i nie mogą tego sprawdzić, ale widzą, że że, że wiesz, no tak nie jest to nie, to, jedy, to pierwsze co to sekciarz bo brak argumentów to, to... No, no, no wiesz, jak ktoś myśli tylko w kategoriach albo nasz, albo sekciarz no to się w ogóle z nim nie gada najpierw trzeba w ogóle skłonić, żeby chciał rozmawiać jak ludzie dzielą świat na my i oni to, to nie ma miejsca na rozmowy żadne to, to jest koszmar wtedy właśnie to jest potworne zjawisko jakieś dobra, to ja ci nacisnę czerwony guzik ale fajnie się gada Powiem, powiem, że fajnie, fajnie mi tu, no, przed cześć, tym Mal. ekranem. To cześć! Cześć! To był Henryk. Dobra, i dzwoni Samuel. I ja nie wiem, kto to jest, ale się zaraz dowiem. Dzień dobry, noc na adwyku. Cześć, cześć, Samuel z tej strony. Cześć, Samuel. O no tak, będziesz? no, zrzuciłeś temat o finansach, więc myślałem, że będziemy o finansach rozmawiać. Gadajmy o finansach, możemy. Czemu nie? No, cześć finansach. Tak, o finansach w Kościele nawet. O właśnie, no jak ty myślisz, jak byś się tym. No nie wiem, bo opowiadaj, po prostu. Opowiadaj. No tak, w Nowym Testamencie o dziesięcinie fragmentu nie znajdziesz, choćbym nie. nie wiem, jak byś szukał. Bogo tam nie ma. Bogo tam nie ma po prostu, ale jest kilka innych fragmentów, które Jezu. całkiem ciekawych, które mówią jak postępować. Jezu. A tak. dziesięcina jest całkiem dobrym wyjściem, tak mi się wydaje. A ja od się polemizowałbym, powiem. A powiedz najpierw, czemu dobrym? To znaczy, oczywistym dla mnie jest, że w jakiś sposób Kościół spo finansowo musimy wspierać. Oczywiście. Znaczy, jak wszystko, tak. cokolwiek ma, jest dobre, ma znaczenie, się przydaje, wiadomo. No właśnie. Poza tym yy, wszyscy psioczą na to, że Kościół bierze pieniądze. Moje drodzy, jak Kościół ma się utrzymać, jeśli by nie brał, skąd ma brać inne pieniądze. Nie wiem, co ma. Yy, ja nie wiem, co ludzie oczekują. Chce sprzedawać. Ja, ja nie ja wiem, jak zewnętrzny. ludzie o, oczekują, że będzie funkcjonować y, jakaś grupa ludzi bez pieniędzy. Jak? No właśnie. A jeśli ty bardziej to jest grupa niezarobkowa, tak? Oni. no, no a z czegoś taki pastor, ksiądz i tak dalej żyć musi? No tak naprawdę może nie być pastora i księdza, no, ale już trzeba się gdzieś spotkać, więc to no już będzie kosztować, bo to nie żyjemy no sobie pod palmami, prawda, że jest ciepło i pójdziemy na plażę, tylko no, wszystko kosztuje już. Zorganizowanie tak, tego wszystkiego jest... Wszyscy przeszczący tak. na finanse, moi drodzy, w życiu prócz nie ma nic za darmo. Tyle <głos> mogę wam powiedzieć? Za Zbawienie zresztą też nie było za darmo. Ktoś musiał dużo za to zapłacić. No, Ale my już mamy za darmo. Ale my już mamy, tak. Więc tak. darmowość jednego kosztuje kogoś innego zawsze. O. No właśnie. No. Ale tak, to co widzimy? No to najważniejszy jak dla mnie fragment yy, i w ogóle budowanie kościoła na tym się powinno opierać, czyli dzieje apostolski pierwszy Kościół. No właśnie, też tak uważam. No właśnie, i, tam, i tam, je, tam jest to prawda taka jakby pierwsza komuna, szczerze mówiąc. No, tak. Która właśnie. się źle skończyła właściwie. Dosyć, tak. No ale co widzimy, zbankrutowała. to Zbankrutowała. No, czy zbankrutowała. Tam trochę ich cisnęli, więc nie ma się dziwić, że się wszyscy rozproszyli. No ale wiesz, jeżeli się oni zamiast... Yy, że Wiesz co zrobili? Posprzedawali wszystko i sobie za to żyli i nikt nie wpadł z tych mądrych łebków na pomysł, że co będzie, jak się nam wszystkim skończą pieniądze, Nie. Zamiast żeby po prostu zorganizować się tak, żeby była samowystarczalna ta grupa, to oni wzięli i wszystko posprzedawali. Znaczy nie wiem, że może to myło. No, ale to na znaczy napisane bo... jest tak, że y, apostołowie A. byli też odpowiedzialni i przydawali każdemu, jak mu było potrzeba, więc myślę, że tak, jest Ale, plan... z... ale I... chodzi o to, że. No rany, co by. że znaczy, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. To to nie jest najlepszy sposób po prostu, bo zawsze jeżeli będzie się sprzedawać wędkę, żeby rozdać biednym na jedzenie. To za chwilę wszyscy będą głodni, nie? Chodzi o to, że oni posprzedawali swoje wędki i nie mają ryb. No, no niby tak, ale. No, nie mam czym łowić. Yy... No jasne, ale rozproszyli się nie z powodu kasy, więc do końca też nie możemy wiedzieć, jakby się to do końca potoczyło. To prawda, ale wiemy to, to, co wiemy z Nowego Testamentu, że musiano, kościoły w innych miastach musiały zorganizować zbiórki pieniędzy tak, zbiór, dla zbiór... Jerozolimę. Tak, na Jerozolimę. Więc z tego jest prost... układa się od razu cała historia, że zbór w Jerozolimie, mimo że był w takim dosyć bogatym rejonie jednak, to było tam handelek kwitu. i dużo ludzi przychodziło, co mieli pieniądze, bo je rozdawali, właśnie tam sprzedawali wszystko i zostawiali apostołom, to mimo tego wszystkiego to był zbór, który potrzebował pieniędzy od innych rejonów dookoła. No więc coś tu nie tak poszło. No tak, Gdzieś, okay. no okej. No, tak. no a druga rzecz jest chyba fragment w drugim do Koryntian, tak, no. jest taki kawałek, gdzie jest napisane, że ochotnego dawcę Pan Bóg miłuje tak. I, tak. i on nam daje w zasadzie wszystko, co mamy z grubsza, więc no. i coś jemu należy oddawać, a no to dlaczego? Tak. No więc to jest dla tych, którzy tak psioczą, jeszcze raz powiem na kościół, że Pan Bóg nam daje po to, żebyśmy też mogli w jakiś sposób oddać i m.in. w taki sposób możemy mu usłużyć. Ale te pieniądze no, nie tylko idą na kościół, tak? Można wspierać misjonarzy, można wspierać takiego Martyna na odwyku, na przykład, że mówił o tym. No i to jest ten. E... Dobrze, ale to nie mówisz o dziesięcinie, mówisz tak, o tym, tak, że no, powinno się, się dawać właśnie. pieniądze. Tak. No właśnie, powinno się dawać pieniądze, ale nie ma określonej żadnej kwoty. Nie ma. W Starym, test w Starym Testamencie Pan Bóg e, jakby oczekiwał dziesięciny. Mm. Przymusowo? No i wydaje mi się, że. Słucham? Przymusowo. Przymusowo, oczywiście, że tak. Od każdego, Od każdej rodziny. No. no i to jest według mnie dobry punkt wyjścia. No. Jeśli mam, jak, jeśli ja na razie jestem studentem i jako takiej swojej kasy nie zarabiam, gdzieś tam ewentualnie sobie dorabiam w wakacje, ale to co zarobię, to muszę powiedzieć, że 10% staram się odkładać i włożyć. Może nie zawsze, ale tak kasę, którą zarobię zawsze coś tam, e, że tak powiem, wpłacę na jakieś konto kościelne. No. E, I uważam, że 10% na to jest dobry, dobra opcja, dobry punkt wyjściowy, no bo ileś trzeba dawać, tak? tak? No. no więc to już można sobie w, serce, w sercu jakoś tam rozsądzić, ile chce dać, mm -hmm. bo może dawać, nie wiem, 50%, ale może dawać 1%, a 10% można. jakby Pan Bóg wymagał, więc ja uważam, że nie ma nic w tym złego. żeby tak, to jest, jako rozsąd. punkt wyjścia, jako zalecenie, to to jest całkiem dobre. Także tak naprawdę dziesięcina służyła, tak, po pierwsze takim, no, żeby finansować coś, co jest dla wspólnego dobra, nie? Ale po drugie, dlatego, żeby uczcić Boga. Tym samym Bóg wymagał to, to, się, to się wziął polecenie od Boga, to był jego nakaz, jego przepis, i ustanowił kogoś, kto miał tam służyć komuś tam innemu, i ten jego porządek, ludzie mieli yy, no, zachowywać dając te dziesięciny. To był taki, no pokazywanie właśnie, że człowiek szanuje porządek, który Bóg yy, ustanowił jego przykazania przy okazji. No więc to, to po to było. Ale w Nowym Testamencie to dużo się zmieniło jednak tutaj, bo. No, zmieniła się, ten, ten cały porządek się w ogóle zmienił. To już nie, nie obowiązuje to prawo starotestamentowe i to kapłaństwo, które wymagało 10%. Już jego nie ma. Jest nowe tak, kapłaństwo. No no tak. Nowe kapłaństwo polega na tym, że jest wolność. I kropka. I każdy osobiście dostaje polecenia od temu je, tego Jezusa, któremu służy. Więc jak jednemu Jezus powie, daj wszystko, to ma dać wszystko. Drugiemu powie, dawaj 1%, to daj 1%. I już, to jest indywidualnie. No i teraz jeżeli w kościołach robi się jako nakaz, taki albo nacisk na to, albo presję na ludzi, że trzeba 10% dawać, to to daje same negatywne skutki teraz, bo tak, po pierwsze, ludzie czują, że to jest przymus, a nie, że to jest ich w dobra, wolna wola, więc odpowiedzialność już od razu zadawanie, przenoszą z siebie na tego pastora, że to jest to jest po prostu i przepis pastora i ja robię, mam święty spokój. I druga negatywny skutek największy, te dwa są takie właśnie złe, drugi jest taki, że jak człowiek już raz dał 10%, to czuje, że całe 90% należy wyłącznie do niego. I to już jest kompletnie wbrew temu, jak jest Biblia, co mówi Biblia w Nowym Testamencie. Bo jeżeli ktoś się nawraca i chce naprawdę iść za Jezusem, to 100% wszystkiego należy do Jezusa. Wszystko. No tak miało to wyglądać. A tymczasem, jeżeli już jest system dziesięciny, że się 10% oddaje, to znaczy tym samym 90% jest przyzwolenie, żeby robić, co się chce i wydawać sobie, jak mi się podoba. I no jasne, nawet jeżeli no tak nie ma, nie mówi się wprost, to tak jest efekt praktyczny. No, ludzie się tak zachowują potem, tak by no powiedział. No tak, ale mm, oczywiście jakby nakazanie z góry musicie płacić 10%, bo inaczej nie wiem, piekło wam czy coś takiego jest bez sensu. No. E, no, ale to już tak jak mówię, powinno być jakieś sensowne, fajne nauczanie na ten temat i każdy. No, powinno. No, nie, każdy nie każdy ma jak zapłacić, tak? Niektórzy no no jakie powinno tak być? Podróż. No okej, okay. to jakie, jakie powinno być nauczanie według ciebie? Tak, co byś ty powiedział? Jesteś pastorem, czy kim chcesz tam być? Kim by, chciał być pastorem w ogóle? Czy ja bym chciał być pastorem? Mój ojciec jest pastorem, więc ja tak... No właśnie pamiętam. Chcesz być, nie? Eee, yes, no, maybe? Wiesz co, na pewno jak skończę swoje studia, które aktualnie studiuję, ja będę chciał iść zaocznie do seminarium, no. żeby sobie usystematyzować jak dowiedzę teologiczną. Okay. Eee, jestem grubsza liderem młodzieżowym, ale jako takim pastorem, żeby prowadzić zbór, nie chciałbym, ale z jednej strony nie czuję powołania, chociaż tutaj też nie ma co do dużo do powołania, no albo służy się ludziom i Bogu, albo nie, tak? No, a jak, e, jak nie mają teraz... w ogóle nikogo innego, to w ogóle nie ma się na czym zastanawiać, jak jest. No właśnie. Jak się nie ma ale... wyboru, nie? Jeszcze Bo... no. się tego, z racji tego, że młodzież jest popularnym e, pastorem w polskich kręgach. To dobrze. E, że byłbym pory... porównywany do niego. A, no to jest tak. To, jest ten... to mój syn będzie miał przerąbania i będzie chciał grać na gitarze. No, znowu będzie. Dokładnie, dokładnie. Okej, okay, to rozumiem ja... ale... okej. Okay, załóżmy, że będziesz jednak pastorem, to co powiesz ludziom na temat płacenia? Co powiem ludziom na dajcie temat... Dajcie na by... kościół, nie dajcie na kościół. Mm, nie, po pierwsze y, mówiłbym o tym, że trzeba rozsądnie, y, rozsądnie planować swoje wydatki i jakby życie. Tak? Że... No nie wiem. Na pewno coś musisz sobie zostawić, żeby zaoszczędzić, żeby było na później. Eee, żebyś, nie wiem, no. Mógł sobie coś zaoszczędzić, tak? Żeby mieć na czarną godzinę. Tak rozporządzać pieniędzmi. Oczywiście żyć jakoś sensownie, ale też nie wydawać na wszystkie jakieś pierdoły, to pan tak nie te. Dobra, I ale. Jakoś, jakaś część musi iść oczywiście dla pana Boga jakieś jakiejś podzięce. Oprócz tego, że służymy mu swoim życiem, to też są ludzie, którzy. Yy, no, bez kościoła, ja uważam tak, że chodzenie do kościoła jest warunkiem koniecznym, żeby mieć społeczność z innymi ludźmi. To I jest to konieczne? Ludzie... A co nie może się spotkać z nimi w knajpie? W domu? Na przykład, jak pierwszych chrześcijanie się w domach spotykali. Czemu kościele? No można się z nimi spotkać, no jasne, ale... No mówisz, tam od... w kościele jest warunkiem nie... koniecznym. No według mnie jest. Według mnie jest. To nie od wystarczy tyle... w domu się spotykać już? Wystarczy się spotykać. Okej, okay, no. może troszkę się zapędziłem za daleko. Ważn, ba, najważniej, najważniejsze jest ultra ważne, żeby mieć społeczność z innymi chrześcijanami. Tak, tak jest Żeby móc sobie razem porozmawiać o swoich problemach, razem się pomodlić, razem zaśpiewać, razem bierzeć Boga i dalej. Ważne i przydatne jest. No. Tak. Um, ale jeśli chcemy to już robić w większym gronie, jakim jest Kościół czy Zbór, to tak jak powiedziałeś, gdzieś musimy się spotykać. Tak, z duszą w duszy jak... Ważne w chary... jest, żeby no, i jakiś jest prowadzący, tak, czy jest to jedna osoba, jakiś pastor, czy grupa, No, no to wiadomo, wie... tak musi być zorganizowane, no. No, no właśnie, no więc pieniążki y, trzeba takim, tak. jeśli chcemy służyć Bogu, to w taki sposób też możemy to robić. Tak, ale to jest z tym, że ja nie wiem, po co ty tak mieszasz Boga na przykład do tego, no, wiesz, jak jakoś nigdy nie mówiłem, że jak ktoś chce dać na odwyk, to to robi coś dla Boga, bo nie, nie, mi by było głupio i to nie dlatego, że nie jestem zarejestrowanym Kościołem Związkiem Wyznaniowym, czy coś, tylko dlatego, że no to jest tak, jakbym sobie stawiał znak równości między tym, co robię, a tym, co robi Bóg. A ja nie czuję aż tak I chyba nigdy bym nie no czuł, nie, żebym... Nie, nie, nie, nie. Nie, bo jak się mówi, dajesz na Boga, to nie jest to samo, co dajesz na Kościół. Znaczy odwrotnie, dajesz na Kościół, to nie, nie wiem, dlaczego mówić dajesz na Boga. Wiesz, ja bym to... powiedział, daj ja na mówię, Kościół, że... bo Kościół potrzebuje do tego, tego, tamtego. Ale kiedy dajesz Bogu, to w pewien sposób. Od... Kiedy dajesz na Kościół, to w pewien sposób oddajesz Bogu, to co jego. Rany, ale kiedy dajesz człowiekowi z w... podbudki z piwem, to też oddajesz Bogu to, co jego, więc dlaczego akurat Kościół? No nie, po prostu dajesz żulowi na to, żebym mógł się napić. No ale oddajesz, bo to, co Ci Bóg dał, tak czy inaczej. No, no, żul ale... się napije, a Kościół kupi tam ogrzewanie, no ale nie wiem, dlaczego jedno ma być bo dla Boga, a drugie jest ten. No, w jednym przypadku skorzysta żul, w drugim skorzysta pastor, wspólnota, jacyś ludzie. No tak, ale I tu ludzie, ale i tu pastor, ludzie. Wspólnota jacyś ludzie. E, no. To jak to wykorzystają, to najprawdopodobniej zrobił to na chwałę Bożą, a żół zrobi to na chwałę swoją, po prostu pójdzie i się napije, no i koniec, kropka. No, ja nie wiem, na co wykorzystałem, ale tak czy to na pewno ludzie, więc to... Może i wykorzystajmy, ja nie wiem, na co wydadzą czasami tak, rzeczywiście, na chwałę Boga można mówić, to bym powiedział tak, ale dla Boga to jest nieprecyzyjne troszkę i trochę sugeruje za dużo, bym powiedział jednak. Niepotrzebnie. Znaczy, chodzi mi o to, że to jest niepotrzebne trochę powoływanie się na Boga, no bo to jest zbędne i wprowadza jeszcze taki element przymusu znowu, bo człowiek znowu ma ten przymus, że tak jakbym nie daje na kościół, to tak jakbym oszukiwał samego Boga, tak jak coś czuję. I to jest rodzaj presji wywieranej na ludzi i to jest zbędne dlatego No myślę. No, okej okay. mogę, mogę się zgodzić. No. no ale przechodząc do merytum, jeśli no. byłbym pastorem, no to właśnie użyłbym e, tego fragmentu z Koryntian, pokazałbym, jak działał tym przy kościół i właśnie powiedziałbym, że jeśli zostają ci jakieś pieniądze i możesz tam się utrzymać i żyjesz jakoś normalnie i potrafisz coś zaoszczędzić, to uważam, że i zależy ci na wspólnocie, w której jesteś tak? i na tym, że chcesz przychodzić z tego budynku i chcesz posłać czasami fajnego kazania, no. to w jakiś sposób powinieneś się do tego dzieła przyczynić, takie czy Pewnie. To możesz, możesz przychodzić i sprzątać zbór, jeśli to odpowiada, tak. Powiem, tak? <śmiech> nie mówiłbyś I o dziesięcinie? To, że trzeba 10% płacić? Nie, nie mówiłbym, że trzeba płacić 10%. Płacić. Ale sobie zdajesz sprawę z tego, że byłoby ci finansowo dużo trudniej, bo nie miałbyś tej stałej kwoty co miesiąc, pewności, że będziesz miał tyle samo mniej więcej co miesiąc. No nie miałbym. No tak jak Ale ja być... nie mam na odwyku czy gdzieś, nie? No tak. Jest trudniej i to mówię od razu, jest po... dużo trudniej niż jak sobie byłem programistą na etacie, czy na jakimkolwiek innym etacie, bo miałem pewność stałej kwoty. Ta pewność robi straszną różnicę. Jest bardzo trudno żyć, kiedy się nie jest pewnym, czy w ogóle będziesz miał. Raz będziesz miał dużo, raz w ogóle. Dałbyś Jasne. radę? Tak? Bo mało, kogo, mało kto potrafi, to jest trudne naprawdę. No wiesz, to zależy pewnie od yy, ilości osób, jakie tam się do tego przyczyniały i od wielkości tego wyboru takiego czynnego czy kościoła. Hmm. Czy no tak naprawdę to jest pytanie takie retoryczne, takie bez sensu, bo nikt nie wie, czy by dał radę, czy nie. Jak będziesz miał okazję, to zobaczymy, nie? No tak to... no właśnie, dokładnie no, tak. Słusznie. No nie wiem, no są ludzie, którym jakoś mają więcej pieniędzy i chętnie się tym dzielą. Myśmy ostatnio mieli spotkanie członkowskie. Yy, no i wyszło, że całkiem dobrze nam to idzie. No myśmy całkiem na fajny pomysł. Po prostu jakby ludzie, to co chcą, nazwijmy to tak zwane dziesięciny, tak? ale to nie są dziesięciny, nie ma jako jako takie dziesięciny, mogą wpłacać na, ko na konto kościelne, a to co zbieramy na przykład na kolektę idzie na bezpośrednio cele, które są zapowiadane na na, na w części. Czyli na przykład no, okay. część wysyłamy do, dla misjonarzy, którzy pracują na Filipinach. A, część to, tak, aha, do to tak osobno się zbiera, tu osobno na tace, a jeszcze osobno tak, przelewy? Tak, tak. A to tak. E... Dziwnie. No to w sumie dobrze. Nie wiem, czemu tak. A po co tak osobno? Czemu tak? E, no bo jeśli chcesz dawać bezpośrednio, na przykład wspierać budynek kościelny i pastora, to możesz płacić na, na to konto. A jeśli e... E, jesteś na przykład, nie wiem, raz na a, I może to. Czasu, Dobra, to tam techniczna to... sprawa. Okej, okay. tak, okay, ale to byłeś pewnie w paru kościołach, jeszcze tak wypytam na koniec, nie? Znasz no, paru. Byłem, byłem. Jak tam wygląda sprawa z tych, co znasz w kościołach odnośnie finansowania? Czy tam się mówi, że trzeba koniecznie tą dziesięcinę, dziesięć procent, czy raczej się mówi, a ile kto chce? Nie, wiesz co, ja wymagań. jakby y, jestem na studiach w Poznaniu, więc chodzę w Poznaniu do jednego zboru, ale jak jestem w domu, to, nie, to wchodzę do domu jakiegoś zboru. No i obydwa zbory mają podobne y, nauczanie. Czyli? Czyli tak jak ja powiedziałem właśnie. Oh, okay. Y, okay, jak czyli... ci jak masz wydawać na niepotrzebne jakieś głupoty i tak dalej, to, y, to tego nie rób. Zaoszczędź jakoś swoje pieniądze dla siebie. Y, żyj jakoś normalnie, ale pamiętaj też o tym, że Pan Bóg E, no jeśli ale. chcesz tutaj normalnie prosperować w zborze, to Czyli nie ma, nie ma jakichś przekrętów z pieniędzmi, czy to jest? Nie, nie, no właśnie, wiesz co, to jest super to jest super w, w zborach protestanckich, tak? Gdzie jest no. jakby taki system demokratyczny że masz na przykład takie członkowskie spotkanie i wtedy się dowiadujesz, co się stało ze wszystkimi pieniędzmi, jakie wpłynęły na, na a... kontopuściach. Ja byłem u baptystów na takim spotkaniu i można no prawie usnąłem tam, bo po prostu z nudów. <śmiech> było takie nudne. A i tak, a nie wiem, o czym gadali, bo nie mogę sobie przypomnieć. Ja tylko pamiętam jeden wykres, na co poszło w końcu konkretnie, na samym końcu. A o czym było wcześniej przez dwie godziny tego raportowania, to ja nie. No to ja ci nie... mogę powiedzieć, bo byliśmy przed tydzień temu. No grubsza jest tak, że pastor składa jakieś sprawozdanie z tego, no. co robił przez rok. Oczywiście, no, staramy się, żeby to trwało jakiś tam określony czas, bo można siedzieć do wieczora, ale no pastor chodzi. mówi co mniej więcej robił. No. Potem mówi przewodniczący rady zborowej co mniej więcej, jakie akty się odbywały, no i potem przychodzi skarbnik i mówi jakie, jakie były wpływy e, i jakie były wypływy. Czy ktoś nas oczywać jakiś inny zbór i tak dalej, ale to mówię to są takie 15, 15 minutowe wystąpienia, no żeby zbór no. mniej więcej wiedział o co chodzi. No I okay. potem jeśli jest jakieś jakieś. Jak e... firma normalnie, to wygląda jak firma no. dokładnie. Po prostu się po tylko nazwy, tak. nazwy zmieniają, zamiast dyrektora jest tam ten no, ale wiesz, no nie, członek, no nie zamiast członka zarządu jest ten, rada nadzorcza to jest rada zborowa, a skarbnik to jest skarbnik, no i czy tam, nie wiem, księgowy. No, no dobrze, ale ktoś musi odpowiadać za pieniądze, tak? No tak, wiem, znaczy no, musi, to tylko ten cały to. system, systematyzowanie tego przypomina firmę po prostu. Nie mówię, czy nie mówię, że to źle, mówię, że to wygląda jak firma i mi to tak skojarzyłem teraz. Nie wiem jeszcze, czy to dobrze, czy to źle. W sumie po... no, nie wiem. dobrze zorganizowane, dobrze, bo, no ale... Dla ludzi, dla ludzi, którzy są w tym kościele, e, którzy do niego przychodzą niekoniecznie są członkami, to wiedzą, co się dzieje no. i czy jest dobrze zarządzane. ta, jak to nazwałeś, firma, chociaż nie uważam, że jest firma czy jest źle zarządzana, jest źle zarządzana i to się dzieje i nawet nie w niebiblijnie, co po prostu jest niezgodne, nie wiem. No ale wiesz co, to ja to so jak, akurat sobie czytam, jak wygląda prawo dotyczące spółek w Wielkiej Brytanii i tam dokładnie tak samo wygląda właśnie rozliczenie, Są co roku są spotkania i się robi, przedstawia stan kont na przykład i tam właśnie zyski, straty, komu pożyczyła firma czy coś i się wysyła akcjonariuszom, i tam mniej więcej, czy tam udziałowcom i to wygląda, no, właśnie strasznie przypomina mi Dlatego sobie tak skojarzyłem, bo, bo jestem świeżo i tak mi się skojarzyło, że właśnie tak samo to jest zorganizowane. Ja się zastanawiam, czy to jest odgórne prawo jakieś kraju, nie, czy to jest po prostu... Bo co, to... wszędzie tak się dzieje, wszystkie kościoły tak są zorganizowane, nie? No, chyba tak. A to jest prawo, nie wiem, może prawo kościelne, grubsze zapisane, że ale to jest po prostu zapisane, że powinny się odbywać spotkania członkowskie, na których... No No nie ma w zasadzie co na których. No, no tak jak spotkania wiem, udziałowców, czy tam zwalne zgromadzenia tak. i ten... No, tak mówię, to no. podobnie jest zorganizowane. Może ktoś skopiował po prostu przepisy spółek na, do prawa kościelnego gdzieś kiedyś. No, albo po prostu logicznie pomyślał, że tak by wypadało Albo robi. może, I... może to jest i logiczne, może to jest najlepsze rozwiązanie właściwie. Nie no, wiem. Jest, no właśnie co mi się podoba, że jest de demokratycznie w miarę, chociaż demokracja też nie jest moim ulubionym no, strojem. tak średnio podoba już, że jest demokratycznie. Czy jeden element jest zbędny i tu jest pastor, bo jest przewodniczący Rady Zborowej, Rada Zborowa i właściwie pastor jest tu zbędny w tym przypadku. Ja nie widzę, po co dublować. Jedno. jeden organ więcej. Dlaczego nie może być rada zborowa i ten przewodniczący tej rady? Um, bo przewodniczący rady jakby jest pastor, który jest odpowiedzialny za nauczanie. tak? Jak, nie wiem, z, no, nie. miałeś w pierwszym, w pierwszym kościele apostołowie byli odpowiedzialni za nauczanie. No, ale pastor to nie jest apostoł. No, pastor to nie jest apostoł, no, ja się zgadzam. Poza tym no, ale apostoł, to nie było stanowisko administracyjne w ogóle. Tylko nie wiesz, chodzili o... od zboru do zboru i... No mówili, ale starsi no, ale zboru tam oni... byli, administracyjni tylko. No okej, okay. no, ale jest właśnie jest sobie starszy, jest przewodniczący rady zboru. Wiesz to, no hmm. musi być jakaś osoba, która reprezentuje większość, tak? Po co? Więc pastor pełni też po części funkcję reprezentatywną. No a po co jest prezydent? Ale, no właśnie, ja myślałem, że to tak wygląda jak prezydent, nie? No prezydent jest potrzebny, bo jak są systemy demokratyczne. Zresztą prezydent został tylko z tego powodu, że kiedyś był król. A pastor został z tego powodu, że kiedyś był ksiądz. I to jest cała prawda no nie, o pastorze ja się po prostu. Nie z tym. No bo mówię, no mówię, co by się stało, Mnie gdyby ci, go nie było? Się, Reprezentac... No to by był ten starszy zboru główny, by był reprezentacyjnym tym człowiekiem. Do no dobrze, ale do tego dochodzi potem sprawy prawne, na przykład udzielanie ślubu. I gdzie tu problem tak. No, prawo mówi, że udziela, udzielania ślubu może przykład, że u ślubu udzielić może tylko pastor. Nie, nie to mówi by... tak. Mówi duchowny kościoła, nie, że pastor. Duchowny może być też i członkowie Rady zboru mogą być. Wyznaczeni przez kościół. Kościół sobie sam ustala to wewnętrznie. No, to wewnętrznie nasz ko kościół ma ustalony, że może to być pastor. No, <laughs> no ja ja się to, że że tutaj to mówię, to... po co jest pastor, bo może go nie być. Może go nie być. Właśnie. No, może go nie być, ale ja uważam, że no nie znam kilka zborów, gdzie nie ma pastora, z powodu tego, że ciężko im znaleźć na razie pastora, no. który miałby wolny etat i chciałby gdzieś tam przyjść. No i sprawy tam się mają tak nijak. A ja znam był fantastycznie. Dopiero jak się. był pastor, to się szlak wszystko trafił. Właśnie ten w Krakowie. Baptystów. No, tak, bo... no. no, ja no nie, znam... znam znam ten zbór i znam tego pastora, więc nie chcę się powiadać, bo nie jestem obiektem. <laughs> no i jak funkcja? Byłeś tam ostatnio? O, jak tam jest teraz? Bo... No, byłem, byłem rok temu po prostu przejazdem no, i nawet nie byłem na w sobotę. I jak, i jak jest, powiedz, bo ja mam duży sentyment do tych ludzi. Tam naprawdę kupę fajnych ludzi jest i, no i żal Zresztą, patrzeć ja tam... było, jak to się wszystko sypło trochę. No. Wiesz to nie wiem, czy się jakoś rozwijają mocno. Yy, wiem, że powstał drugi dwór teraz, To już dawno yy, powstał. Gdzieś tam, to może już trzeci nawet powstał. Widzisz, ja, ja się wypowiadam, Trzeci tam też już jest dawno. To musiałby być czwarty już. Jeden na Wyspiańskiego, drugi w Podgórzu to był ten, co się rozdzielił właśnie. by uciekł, no, no, bym no, powiedział. No, no, no, to już ja. dawno temu. A on tak uciekł bardziej, nie? Że, chcieli już no, no to światło. wiem, że to... Potem któryś się... tam, nie, nie pierwszy, ale któryś tam się roz, rozwija. A potem przed pieniędzy. trzeci przyjechał w ogóle z zewnątrz jeszcze. To teraz musiał być czwarty. Tak, tak, tak. No. tak, Dokładnie, no to wiem. No, no, no, nie wiem jak pierwszy zbór. Wiem, że jako tako tam się rozwijają te zwory. A pierwszy, w pierwszym się chyba nic nie zmienia. ma. tutaj może masz rację. No, no, było tak, że po prostu no zjawisko było takie, że jak przed pastor, to ludzie no, odpoczęli sobie po prostu, bo wcześniej dużo ludzi wszystko robiło, a przed pastor, oni już chcą, mieli chcieć, tak, chcieli już tego pastora dla świętego spokoju, miejmy pastora i przegłosowali tego pastora, a jak już był pastor, no już pastor wszystko robił, już nikomu się więcej no, nie No, ale to też jest niewłaściwe właśnie, że się, że ludziom no, się wydaje, to jest że naturalne. Pastor... No, a po co mają chcieć w ogóle pastora? Bez pastora se radzili przez całe lata. To po co no to nagle może, im może to działa w ich przypadku. W niektórych przypadkach to nie działa. Na przykład w hełmie tak nie działa. Nie jak działa tam? No tam działa tak, pasta, że był pasto. że. Był pastor trochę namieszał, więc tak, tak jak może mówić, był pastor, więc chcieli nowego pastora, teraz są bez pastora i jest jeszcze gorzej. A szukają bo... pastora, czy chcą sami po prostu żyć? Jako szukają. Nie, nie, szukają właśnie. No to pastora, widzisz, no ale to, to dalej nie. nie bo to nie o to podejście w ogóle chodzi, chodzi o podejście, żeby nie szukamy pastora, nie szukamy kogoś, kto za nas coś znowu zrobi, się zaopiekuje nami biednymi owcami. No, ale muszą tylko... być liderzy duchowi. Liderzy muszą być, ale ja nie mówię o czym, że zawsze są, przy każdej grupie są liderzy. No. Ale my mówimy o konkretnej instytucji pastora, który ma odpowiedzialność za tą cały ten kościół administracyjną, ma prowadzić, ma wszystko właściwie dyrygować tym. To jest Nie, on nie ma być dyktatorem, właśnie. Ale jest! Bo tak jest konstruowane to stanowisko, że jest, że musi do tego doprowadzić zawsze. Chyba, że no pastor będzie cały czas wbrew sobie. Udawał, że nie jest tym pastorem, i niby był, ale kazał wszystkim wszystko robić cały czas. I wtedy się będzie strasznie męczył z kolei, ale czasami jest tak no rzeczywiście. Tak. No tak jest, ale to, nie, to się nie sprawdza w przypadku większej grupy niż, nie wiem, 20 osób, jeśli jest w podziele. No może powinny być grupy 20 osób? Więc. No okej, okay, bo mi się wydaje, że przeszliśmy z tematu. W sumie przeszliśmy, i, a jeszcze dużo ludzi ma być odbyt, właśnie za <śmiech> A, zagadałem. Krytyczne. Ale dzisiaj tak. jestem zmęczony, to ja nie pilnuję przebiegu audycji strasznie. No dobra, ja powiedziałem, Ale fajnie. Bo... Dobra, to na razie. Do usłyszenia, do <śmiech> tej, na razie. Cześć, to zagadałem się, przesadziłem teraz, o, masakra. Dobra, odbieramy. Co innego może i na jakieś inne tematy dzwoni, kto inny? Cześć. Halo, halo, opóźnienie jest, słuchaj mnie tu w Skype'ie. Mów mikrofon, mówimy, mówimy za późno. Dobra, trzy sekundy. Raz. Pokój temu, O, cześć, działa... Dobrze. Coś jeszcze powiesz, czy nie? Tylko... No, powiem, powiem. To dalej. Długo czekałem, to i powiem. Dawaj. E, ja w sprawie tego, co na początku teraz rozmawialiście, a mianowicie mówiłeś o tym, że e, w pierwszym Kościele w Jerozolimie posprzedawali wędki. i Tak jakoś mi się no. nie zgadza, bo ja nigdzie w Biblii nie widziałem, żeby tam było, że wędki posprzedawali. A co sprzedawali? Majątki swoje. No. I na czym mieli zarabiać? No, ale skąd wiesz, że sprzedawali całe majątki, a nie zostawiali nic? Bo jakoś tam nic nie ma o tym napisane, czy do nas sprzedawali. No, nie wiem, jest, jest tylko jedna opowieść o jednym gościu, co część zachował dla siebie w tajemnicy i ten i bardzo źle skończył. Nie, no nie wiadomo, ile zostawiali, no ale... Z jakiego innego powodu by nagle byli na skrawędzi głodu? No. Ludzie, którzy mają mieli... Tego, no. Z tego, co ja tam czytałem, to wygląda na to, że głód dotknął tam wszystkich, a nie tylko chrześcijan. No to gdzie tak jest? Bo ja wiedziałem, że no dawali na zbór w Jerozolimie, czy świętych w Jerozolimie, a wszystkich to gdzie? Bo nastał głód. No nastał. Moim zdaniem to tak było tam skonstruowane. Gdzieś był głód, ale pamiętam no, jakiś, nie, jakiś prorok w którymś momencie w Nowym Testamencie przyszedł i powiedział, że będzie głód. Głód. Aż, spo, aż szybko sprawdzę, może trafię na to. Uwaga, gdzie tu jest głód? Gdzie Agapustowski był? O, jest, uwaga! Yy, znalazłem, ale mam fajny program. Mój własny zresztą. W Dziejach Apostolskich 11:28 jest tak. Że w owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. Tak sobie przyszli po prostu prorocy. Chodzili sobie po ulicy, przyszli z Jerozolimy. Z Jerozolimy i powiedział tak. Postał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział, natchniony przez ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza. No więc sorry, nie. To jest ten głód, to akurat jest na całym świecie. A innego to ja nie widzę, że był głód o, jest, jest, czekaj, czekaj, jest, jest a nie, nie jest, przepraszam to w dziejach Apostolskich opowiada opowiadał Szczepan o tym, że nastał głód w całym Egipcie i w Kanaanie, ale on mówił o historii ze Starego Testamentu, opowiadał no i no tyle, nie, nie ma więcej, nie ma nic o głodzie nie ma nic, sorry, jest tylko ten głód o którym przepowiadał jakiś prorok w Tym Testamencie mówił, że na całym świecie będzie i że był, potem, potem był, wszędzie jest to, to ja zaraz spróbuję tak. Sam znaleźć ten werset, natomiast ja w tym czasie o czymś innym, bo Dobra. E, ty mówiłeś coś takiego, że pieniądze im się e, skończyły i dlatego potem potrzebowali wsparcia, no bo no stąd roz, mieli pieniądze, jeżeli się wędek pozbyli. No to była taka e, pi finansowa piramida. Przychodzili nowi i dawali pieniądze, z tego rozdawali wszystkim, więc przestali przychodzić i się skończyły. No tak, tylko wiesz co? E, się zastanawiam nad czymś takim. E, dlaczego zakładać, że e, ten model, że e, kościół powinien być finansowany z pieniędzy przemaraszanych przez nowonawrócanych, dlaczego ten model miałby być uznany za zły? No bo mówię, bo on się jak... po prostu źle kończy, bo to, każda finansowa piramida się tak samo kończy, że zawala się w momencie, jak nie ma przypływu nowych pieniędzy. No zgadza się, tylko weź pod uwagę, że tym się e, różni e, zwiastowanie Jezusa od Amuleja, że e, w tym pierwszym jest łok, a w tym drugim ja tym Jest Bóg, ale jak ludzie nie pracują, kapitał nie pracuje, to po prostu nic nie będzie. No to nie chodzi o to, że po prostu rozdać wszystko sprzedać i rozdać, no możemy sobie za to żyć, konsumować, bo trzeba coś jeść, tylko że problem będzie polegać na tym, że nie będziemy mieli nic, co pracuje, co wytwarza rzeczy i dzięki temu można z tych rzeczy jeść. Wiesz, o co chodzi mi? Że jak się pozbywasz tych wędek w końcu, bo to jest, to jest wędka, ten, ta część kapitału, która pracuje, na przykład, nie wiem, firma, czy oni mieli majątki, które przynosiły zyski, no to to jest coś, co daje pracę, co daje zyski i jednocześnie wytwarza coś dla innych dobrego. Jeżeli się tego pozbyli, to, to co dalej? Jest teraz, co będzie teraz pracować na nich, no skąd będą mieć te pieniądze i, i to w ogóle nie chodzi o to, czy mają mieć pieniądze, przecież to, to nie jest takie mądre, żeby pozbywać się czegoś, co robi dobre rzeczy. No, majątek, który jest dobrze, no który jest inwestycją, nie? Wyprodukuje coś, ro, robi coś dobrego dla innych też. To, to nie jest zła rzecz, której się trzeba pozbyć, bo jest zła sama w sobie. Ona nie jest zła sama w sobie. Ona może być, jak się to niej źle podchodzi, albo jak to jest tylko taki, wiesz, szybki samochód, a to, to nie jest to samo, co fabryka produkująca gacie. Fabryka daje gacie ludziom, a samochód nic nie daje, tylko jest fajny, przyjemność, czy coś. No, wiesz co, będzie? Trochę? Mniej więcej? No tak z grubsza wiem, o co ci chodzi, aczkolwiek nie jestem do końca przekonany, czy e czy się z tobą powinienem zgodzić. To ja też nie jestem e... do końca przekonany tak naprawdę, bo... No bo... No bo nie wiem w sumie. No wiesz co? Zawsze się znajdą ci inni, co będą gacie produkować, a Bóg jakoś mi da na minimum potrzeb. Więc... Może to, to jest dobry pomysł, żeby wszystko rozdać i mieć święty spokój, bo z drugiej strony każdy majątek cię obciąża i pozbawia trochę wolności. Nie? No. no tak. A co do dziesięciny, to e, myślałem sobie o czymś takim, że gdzieś jest wesel, tylko nie pamiętam gdzie o tym, że e, prawo jest dobrym wychowawcą. Tak, no mówiłem e, I bardzo. ja właśnie e, dziesięcinę postrzegam jako e, element prawa, który jest, e, no jest. E, dobry, żeby e, ludzi wychować, ale to nie jest e, zasada docelowa. No tak, właśnie, no tak. No tak. Tu e, się zgadzam. Powiem że, powiem, że kiedyś u mnie to wyglądało tak, że e, odkładałem dziesięcinę e, sumiennie ze wszystkiego, e, co tylko mi wchodziło w ręce. No. E, natomiast od jakiegoś czasu e, wygląda to zupełnie inaczej, że nie odkładam w ogóle pieniędzy, tylko słucham Boga, kiedy i ile mam, no. komu czy na to dać. No właśnie. No i to jest, uważam, że jest lepsze zdecydowanie, z paru powodów jest lepsze. No. I powiem, że moim zdaniem to bardziej uczy zaufania do Boga i, że tak to no. nazwę, E, ćwiczy słuchanie go, mhm. e, natomiast e, e, no, trzeba trochę samozaparcia, żeby się e, podjąć czegoś takiego, no i e, też sporo wiary, bo e, niektórym tak widzę, że trochę się e, nie uśmiecha e, zaufania Bogu w kwestiach finansowych, bo nie wiadomo co będzie. No. No, nic więcej nie powiem. No dobra, okej. Okay. Dobra, to jeszcze jakiś coś jakiś temat, czy nie? Wiesz co, ja to mam parę tematów do obgadania z tobą, ale jest w pół do pierwszej i mam zamiar... Mówi też już, zamiast... ja też odpadam trochę. No. Za parę tygodni, jak wreszcie się trafi jakiś taki środowy wieczór, że nie będę musiał w czwartek rano wstawać, bo ostatni raz Taki miałem w grudniu, ale wtedy e, najpierw nawalił Skype, a potem ty byłeś chory, więc e, od grudnia mi się parę tematów do obgadania z tobą uzbierało. Dobra, no ale to okay. myślę, że za parę tygodni zadzwonię. No ja tu będę, noce na odwyku są co tydzień, można dzwonić. Dobra, to dzięki, na razie. Na razie. Na razie. To był Szef Cią. Dobra, ja już odpadam. Jestem strasznie ten, taki już uśnięty. Hej, na czacie co się dzieje na czacie i w ogóle ile ludzi. No jeszcze ktoś słucha, ale teraz już ludzie sobie poszli. No bo dzisiaj jakiś coś tam się nie kleją tematy tak bardzo, a nie przeczytam, bo dzwoni Mirek. Cześć, Mirek. Cześć, Marty. <grych> no. Cześć. No potem, bo mam kilka właśnie pytań, tak słucham, co co gadacie o tych finansach, o, bisku, o tych o pastorach. No no. I teraz na przykład o pastorach. jednak ja czy tam, no nieważne jak, jak go będzie stawał, czy to będzie pastor, czy będzie biskup. No. W każdym razie, jeżeli nie ma biskupa, to sobie za, można podstawić za to pastora, więc. No pastor nie, no czeka, to, ale, to... ale jest dobra, tam rada zborowa, nie? Coś takiego jeszcze. Nie, no w Biblii jest taka prawdziwa, to mowa kto o biskupstwo się ubiega, w tak, pięknej tak. pracy pragnie. Nie, że ludzie, którzy, że kilku się ubiega, jeden się ubiega o biskupstwo. Nie, nie, nie, no to nie jeden. Nie było nigdzie zboru, gdzie był jeden biskup. Wszystkie biskup też przykłady... ma być nielagannym, może jednej żony nierkłan. Każdy biskup, tak. Każdy biskup Każdy taki biskup. ma być. Ale to, Ale to nie, nie to, oznacza to z tego, że ma być jeden ten... biskup w każdym kościele. No tego nie było nigdzie w Biblii. No, no, nie wiem, jak, jak zrozumieć to, że na przykład ma być dobrym zarządcą. No każdy biskup ma być dobrym. No to jak będzie dziesięciu zarządców. To każdy bo, z nich ma być dobry. No. no nie, no ja to rozumiem, że. Są też diakoni, no to co ci diakoni by robili, ale to za dużo, No, stoły to myli. Tak. Nie potrzebujesz? Wiesz, diakony myli stoły i byli pomocnikami, no też potrzebujesz. Jak jest dużo ludzi, to zaczyna być potrzeba więcej niż tylko tych, co są na górze zarządzającymi. No się pojawia konieczność pośredniczących takich, tych takich oficerów mniejszych, podoficerów, nie? No nie, a no tak naprawdę to od czego oni byli? No stoły myli i usługiwali ludziom. To były drobne potrzeby w kościele, a nie jakieś stanowiska wielkie, nie? Nie, no. W każdym razie ten, no, ja to pomijam właśnie, dla mnie to jest akurat bez różnicy, czy on tam się nazywa pastor, czy... Biskup. nasz znaczy, biskup nie chciałbym właśnie, żeby się nas Bo no, kojarzy się tak. to się źle kojarzy. Ale starszy przykład... zboru się dobrze kojarzy. Bo to no. jest wymienna nazwa też i w Biblii. No, ale mimo wszystko, no, widzisz, no, to, to jest tak jak, nie wiem, jest generał na wojnie, tak? No. I generałowi podlegają. No i dobra, może być kilku generałów, ale zawsze jest ktoś wyżej. No, ale czekaj, no, bo w Biblii jest napisane wyraźnie głową Kościoła jest Jezus. To jest ta jedna no. głowa Kościoła. No i ktoś podlega Jezusowi. Ale dlaczego ma być tak, że... jeden znowu? Czemu jeden? jeden? Nie, nie, niekoniecznie jeden. No, no właśnie. No to... jeżeli, jeżeli Kościół chce, to niech sobie weźmie dziesięciu pastorów. A czemu pastorów? No dużo no starszych. A nie, no, nie da, da. no starszych, obojętnie, tylko że, że ja podejrzewam, że jest problem z tym, że spośród starszych w Kościele no. mało który starszy chce na, na siebie brać te obowiązki. I zazwyczaj albo szukają sobie z zewnątrz jednego, który weźmie to. No tak jest. Tak. I, i, i, I udźwignie. I po prostu ktoś jeden z jajami się, się do tego nadaje. Bo jeżeli by się trzech nadawało, to by nie brali pastora. To jest to, co właśnie mówi Samuel, że jest kościół, który nie ma pastora, bo coś tam wyszło i teraz oni szukają na siłę nowego. No, no. i teraz gdyby z jajami mieli tych. Yy... Starszych, to starsi byli wzięli za mordę wszystkich i po prostu zarządzili. No, coś jest Pastorami nie. No, tak powinno być według mnie. I zresztą, jak widzę w Biblii, jak, jak się wybierało tych pastorów, to przychodził właśnie apostoł i wyznaczał spośród nich starszych. Nie, nie tak. zapraszał kogoś z drugiej strony świata, wykształconego, żeby zawodowo tutaj był teraz jednym, który rządzi, tylko wybierał spośród nich najbardziej szanowanych, nadających się na starszych i oni byli zarządzającymi tym kościołem i tyle. Tak. A pomiędzy tym i tak chodzili wszędzie ci pasterzy, nauczyciele, apostołowie, ale to był zupełnie niezależny podział i już to nie był żaden hierarchiczny podział, tylko to był taki nie, nie. po prostu ja funkcje teraz... różne. No. Widzisz, Marta, że na przykład, no, no, przykładowo ty jesteś wśród starszych, tak? No. I to jest, czemu ty na przykład dzisiaj yy, nie programujesz chociażbyś miał z tego więcej klas? Bo nie możesz pogodzić dwóch funkcji. Nie możesz programować i robić od no, możesz... no, nie da rady. Nie da rady. I właśnie, a w dzisiejszych czasach jest tak, że sorry, ale ktoś musi robić, żeby te wędki były i żeby były ca cały czas był do pół pieniędzy. dziesięciu starszych przestanie pracować się zajmie kościoła... Ale no nie mieli przestać tzn. pracować. Dziesięciu starszych nie potrzebuje przestawać pracować, bo oni nie muszą robić 8 godzin dziennie, tylko każdy z nich jedną godzinę dziennie i już wtedy się da. Niby tak, no ale dlatego chyba lepiej, żeby posłać dziewięciu na przykład starszych do tego, a jednego z nich zrobić, powiedzmy tak, jak, czy to jest pastor, czy będzie taki, który właśnie... Będzie miał 24 godziny na dobę te obowiązki, więcej obowiązków. No. Ale on się na to godzi. Oni mu za to, tak jakby wierzą, oni w zamian za to pomagają mu we wszystkim, w czym mogą. Plus wiadomo, że, że dadzą więcej pieniędzy, żeby po prostu jeszcze go No nie ja wiem, no, no, są plusy, to. tak. No na zdrowy rozum wydaje się to, że to może być dobre rozwiązanie z różnych powodów praktycznych, takich finansowych i różnych innych. Może być. Ale ja mam zaufanie do tego porządku biblijnego jednak, że, no, że myśli... tam jest kilku starszych i mają starszy funkcje mam, inne niż pastor dziś. Ale ja inne mówię, że, że, że nie wiem, jak to dokładnie wygląda, bo może rzeczywiście się spotkać z kościołem takim, który ma to jakoś no nie wiem, że jest patologia po prostu wśród pastorów jakaś, ale ten, ale w każdym razie. Znaczy to no czy nie, nie, nie o to, że... wiem czy jest, to Wiesz co, nie jest chyba patologia, po prostu uważam, że system jest yy, wzięty wprost z kościoła katolickiego przejęty, taka hierarchia i, i zostało to, i nie zostało to przywrócone do tego porządku, co było w Nowym Testamencie, no w dziejach pierwszych, o, no w Apostolskich, który widać. Ten kościół jest trochę inaczej w ogóle zorganizowany. Inne funkcje mają ci wszyscy tam ludzie niż dziś. Po prostu inna budowa, tyle. Ja to nie jest jakaś super ważna, tak naprawdę, kwestia, uważam, bo kiedyś myślałem, nie, że to jest super ważne. Ale ale o, o tych finansach, że, że, że nie wiem, właśnie z tymi finansami, tak jak to mówili, właśnie czy oni tam dobrze robili w tej Jerozolimie, czy nie, no nie wiem, no akurat tam było większość tych. tych apostołów tam siedziała, więc podejrzewam, że oni wiedzieli, co robią. i Chyba tak miało być, że, że oni mieli liczyć na to właśnie, że mają dostawać datki z innych zborów i że inne zbory miały ich w jakiś sposób tam utrzymywać. To. Też trzeba zwrócić uwagę, że oni jako, no oni musieli wśród tych Żydów i w Ewangelii. Było ich dwunastu i, i było też Żydów. Nie wiem, a wtedy tam Żydów było, ale ale podejrzewam, że, że wielu no. taką fuchę mieli to właśnie, jeżeli oni mieli głosić, jak oni słyszeli o, o, od Boga, że, że mają głosić Ewangelię, no to oni nie, nie myśleli o tym, to nie wiem, do ósmej będę łowił ryby, a potem idę głosić Ewangelię, <śmiech> tylko głosić, to głosić 20. No tak, oni no tym żyli, nie? Taka fucha. Taka, niby tak. Zresztą w Biblii jest napisane, że ten, kto jak to tam jest, napisane, że ten, kto mówi Ewangelię, ma z Ewangelii żyć. Znaczy, to jest jego prawo, od Boga, tak to Bóg ustanowił. Tylko to pa Paweł pisał coś jest że... tak Paweł liście, mówił, że... Że, że może brać pieniądze, mimo że nie brał. Tylko Paweł rozumiem. nie brał, ale powiedział wyraźnie, że to jest sprawiedliwe i uczciwe, że jak ktoś yy, no, Ewangelią się zajmuje, to z Ewangelii powinien żyć. Czyli, że no, powinni mu tam pomagać, dawać czy coś. No, więc to tak napisane jest wprost, także tutaj to bym nie ma się czegoś w tym dawaniem, Czy to tam będzie 10% czy, czy nie. Jakieś słuchałem jego kolesia, on mówił, że łatwo tak jakby poznać, jak, znaczy nawet, jeżeli chodzi o datki, to najlepiej wziąć po prostu billing sobie swój no. i zobaczyć, na co ty wydajesz, co nie potrzebujesz wydawać. Nie, nie, nie chodzi o jedzenie i sobie no. sprawdzać i wtedy sobie podliczyć, wtedy będziesz wiedział, ile ty wydajesz, bo tobie się może wydawać, że ty wydajesz 10%. a no. się okazuje, że tak naprawdę to jest, nie wiem, pół procenta, bo się okazuje, że ty no, zależy jak liczyć, czy to co ci zostaje, czy to co... No, no, no tak, wiesz, wiem, ale to, to finanse to w ogóle jest dosyć no, bardziej skomplikowana sprawa i pewnie na inny odcinek i pewnie innego programu. No, no Ale w każdym razie, razie ten, ja mówię, że... Książki są o tym W każdym no. razie, no ja mówię, że, że, że no, Kościół, no, ja też uważam, tak jak u nas w Kościele też niby w sumie powiedzieli jest w statucie zrobione takie coś, że w tym statucie, że jeżeli chodzi o dawanie na kościół, no. to sugerowane jest, sugerowane jest na podstawie tam tego i tego fragmentu, że 10%. No i teraz, no gdyby zasugerowali to takie bardziej nowotestamentowe, to by powiedzieli dawać wszystko, no to też tak ciężko, No. ale ten... Czyli lektory może... Nie, że, że 10 sugerowane, ja, ja specjalnie się właśnie o to pytałem, czy ja mam dawać 10%, no i Jeden ze starszych, bo to akurat starszy ze mną ma powiedział, mówi, że to nie chodzi o to. Mówi, ty daj ile chcesz, ile uważasz, ile, ile potrzebujesz sobie zostaw, a ile uważasz, że dobrze jest stać na, na kościół. No tyle Także nie ma tego, że rzeczywiście na przykład zaznaczyli takie coś, że fajnie, że oni by poleli, gdyby na przykład stworzyć coś takiego, że oni będą wiedzieć, że ta, ta osoba czy tam ta rodzina będzie dawać tyle i tyle co miesiąc, ale to jest takie po prostu już czysto finansowe, że po prostu oni będą widzieć, ile na pewno będą mieć powiedzmy w miesiącu przepływ. Właśnie, ja uważam, że to nie jest dobry pomysł. Właśnie w przypadku... No, ja ja no, wiem, to... że są plusy, to są bardzo duża wygoda i możliwości finansowe są, tak, no wiem, ale... No, ale to jest chyba to właśnie, to, że ludzie się Przecież boją, że Bóg przez, że coraz bardziej przez. Chodzi o to, że Bóg przestaje być coraz bardziej potrzebny, co, znaczy, bo staje się coraz mniej potrzebny, im więcej mamy pewności, zwłaszcza finansowej, i w przypadku jeszcze, no, jak się to wiąże z kościołem, to no po prostu nie pomaga nikomu i zaczyna przeszkadzać. To Przeszkadza, rozleniwia Architekt. i tak dalej. No. Znaczy, ja, ja też tutaj zgodzę z Tobą akurat, że właśnie, no, że jak nie wiesz, nad czym stoisz, no to musisz się chwycić czegoś pewnego. No. Jedynym pewnikiem jest Bóg, Bóg. Bo... Chyba że, Wiesz, co... chyba, że ktoś ma pewność, że finanse też będzie dostawał właśnie tak. To, no, to, to, to, to różne rzeczy, no, gorzej jak nam przykład zainwestował, że trzyma pieniądze w banku, który jest, stał się bankrutem. A, co nas czeka wszystkich niedługo. <laughs> Trzeba będzie uważać. No, dobra. W każdym razie, aha, jeszcze ten no. taki, że dzisiaj rozmawiałem z Indyjczykiem, kolesiem z Indii, który jest katolikiem, i się patrzyłem, właśnie miał taką mówię, że w Rzymie kupił i patrzyłem się specjalnie na tą bransoletkę. Takie śmieszne jest, bo ja mu pokazałem, że nawet Jezus jest z Polski, ten, od, ten z niebieskim i czerwonym światełkiem. No i jest bransoletka na, na rękę i jest, widziałem tego jednego Jezusa polskiego, drugiego jakiegoś innego, święty chyba Franciszek, święty ktoś tam jeszcze. I reszta, nie wiem, tam było z 10 różnych Marii, to jest naprawdę jest... Gdzie, gdzie to co było? To by... Co to było? Ba Bazar był? Co to było? I, no, on mówi, że jak był Rzymie akurat to, w Rzymie, to kupił, a... to, to kupił to właśnie taką bransoletkę sobie na pomockę no i się przeraziłem Ostatnia Multi -święta czy... taka ten. Aha, że <śla> pełna kolekcja jest... taka. W zasadzie też moje dzieci musiały iść, znaczy nie musiały, zostały zaproszone przez koleżankę na Jasełka do, do takiego domu Polonii no. i tam koleżanka ich odgrywała rolę Marii, na koniec przyszedł ksiądz i mówi, że właśnie, że podziękowali księdzu i tam innym. I przyszedł, przyszedł ksiądz i powiedział, że teraz się pomodlimy, pomodlimy do naszego Boga poprzez naszego ojca, Jana Pawła, który jest... Oh, yes. nie, nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale to jest po prostu tragiczne. I akurat chyba ksiądz miał szczęście, że mi nie było, bo ja nie wiem, to... no na pewno bym Albo bym wyszedł, albo bym i mu coś powiedział. Ale... Nie, to... no to nie były jakieś katolickie jasełka, czy były? To było... Nie, nie, no, katolickie, no bo to był A dom Nie, Były. Polan, tam Aha. To, religii, to, no, to, że... to, wiesz, to jego to... dom to może, nie, no to jego jasełka. No nie, nie, no, to, no bo to, to, to nie tam chodzi mi o to, że jeżeli mnie denerwuje taki coś właśnie, jeżeli ktoś e, no po prostu prowadzi ludzie na zatracenie, o tak jeżeli ten człowiek nie przyszcza sobie w Biblii, ja rozumiem, nie ale przetrać. pamiętaj, że to jest jego dom i jego zdanie, więc co, co zrobisz, no, jak on chce? No może nie przychodzić albo z nim porozmawiać, ale. Nie, nie, nie, nie, nie bo z... znaczy w domu po mnie to, to jest takie ogólne. on akurat tam się odbywają le lekcje religii, to nie jest, że to jest akurat jego. To mi hmm. nawet nie interesuje, nawet gdyby to był jego dom, jeżeli mówi do, do swoich gości i kłamie, albo prowadzi hmm. nas za pracę to mnie to nie interesuje, czy im on dom mówi, czy w swoim, czy w moim, to akurat. No nie miałem takie podejście, że no nie wiem, no jeżeli ktoś kłamie, to jest tak samo, jakby ktoś, nie wiem, ktoś przy tobie nie wiem, zrzucał ludzi z bierzowca, a ty byś stał i się patrzył, mówił, a nie no, mówię. Że, tylko, on jeszcze nie zrzuca tych ludzi, z, no to jakby kłamał, czy chciał kogoś okłamywać, to ja powiem, że nie, no powiem swoje zdanie, no ale tyle. no. Powiem po prostu swoje zdanie, że jak mi ktoś. A nie, nie, da, no to da, ja da, nie, nie mówisz. Ja, ja nie mogę go. Zdać. Ja nie wiem, co ty mu chcesz zrobić. Nie, nie, nie. Chodziło mi o to, że, że akurat, no gdybym był. Nie wiem, co bym zrobił, bo sam się zastanawiał. że no. chodzi mi o to, że. Nie lubię takiego czegoś, tego nie lubię, jak księża ewidentnie nie. kłamią albo przynajmniej, no nie wiem, jeżeli on to wierzy, no to... Ale on to wierzy chodzi. chyba, no na przecież ten... On właśnie wierzy w to, no to... No to nie, to już i tak jakbyś mu zarzucał złe intencje i z premedytacją okłamywanie ludzi, ale przecież na pewno mu nie o to chodzi. Chyba zresztą, już nie, no, nie on, wiem, czy na pewno, ale... No nie, no, bo chodzi mi o to, że no, no jeżeli to... koleś jest po seminarium, no to chyba... Chyba powinien okay. znać. To jest tak samo, jeżeli e, uczysz grać, powinieneś znać troszkę mapę. Ale to tak jest. Tak samo, jeżeli jesteś księdzem, powinieneś znać troszkę Biblię. Ale teraz nie zna. On, on ciągnie interpretacje, które ma i których się nauczył, a nie samą Biblię bezpośrednio jakby, bo wiesz, no, tam obowiązuje tak, że on ma wyznaczony sposób rozumienia Biblii. I już. I on się nie czyta sam Biblii. No wiesz, jak to działa zresztą, co, co będę opowiadał. No, więc no jak właśnie działa... nie wiem, ja nie wiem, jak to działa. działa no bo... Jest interpretacja, po prostu to, co ci mówi urząd nauczycielski, to masz w to wierzyć i to jest tłumaczenie Biblii, tak to działa. na słuszny. No tak właściwie. Chyba... No tak, nie? Tak, o to chodzi w, tym, w tej koncepcji. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, że no, na tym polega to... No, że to, to nie tylko, że Kościół katolicki, no to samo robią rabini. Jest wyjaśnienie jakieś rabiniczne na przykład kwestii yy, jedzenia mięsa i mleka. No i tyle. No i teraz nie można powiedzieć, że to Biblia każe ludziom mieć osobną kuchnię, na, na gdzie kroisz sobie yy, kurczaka i osobną kuchnię z osobnymi nożami i wszystkim osobnym, gdzie sobie nalewasz mleka do szklanki. Bo jak się połączą, bli, blisko będą to... To, to już jest źle, i to jest grzech jakiś nie wiadomo co. Więc to, to nie. Jest... I ktoś teraz powie, że to mówi Biblia. Biblia tego nie mówi. To jest jakieś wyjaśnienie rabinów. I to jest interpretacja. I dokładnie analogicznie to samo działa w kościele katolickim, że jak się mówi o interpretacji, to niech się mówi o interpretacji, ale nie o Biblii już wtedy. No bo, bo po co? No, czy bierze się to interpretację wyjaśnienia Urzędu Nauczycielskiego Kościoła? I, więc A, temu, ale... jemu... on stąd bierze informacje i tego uczy dalej. No i już, nie? I nie ten... ma tylko do wyboru. No, ma do wyboru, nie, no się przymać, albo nie. Akurat nie wiem, bo, bo nigdy nie, nie byłem w seminarium. no i jestem ciekaw, na przykład... No dobra, no to, to w takim razie czy na przykład ksiądz, tak jakby dla niego jest autorytetem Biblia, czy, czy raczej nie? Czy on twierdzi, że to nie jest autorytet? Powie, że no, jest teraz... autorytet. W jego koncepcji no, to jest autorytet. Ale nie, nie chodzi mi właśnie, czy on powie, czy on czy on dla niego to jest autorytet, czy nie? No bo jeżeli, no jeżeli ktoś mi będzie mówił, że, że w książce jest napisane, nie wiem, że, że Martin na przykład, nie wiem, wchodzi na golasa, ja przeczytam tak. książkę i tam nigdzie nie ma napisane, a on mi mówi, no ale tutaj ten fragment, widziałeś, jak sięgnął skarpetkę, to to oznacza, że on potem się cały rozebrał. No, ale nie ma tego napisania. <śmiech> I żeby to takie proste było, ale tak na... on ci powie tak, że co prawda jest tu napisane o skarpetce, ale nauczyciel, któremu ja ufam bezgranicznie w tej kwestii, powiedział, że to oznacza i tu ci będzie mówił. I w związku z tym ja wierzę, że ta książka o skarpetce mówi, że Martin był goły. I teraz, no i gadaj z nim teraz, że tak naprawdę musisz mu powiedzieć, że on nie wierzy tej książce, tylko już wierzy interpretacji tego kogoś. Człowiekowi. No człowiekowi, tak. A nie samej Biblii, bo posłuchał pośrednika jakiegoś w tym tłumaczeniu. No o tym jest ten mój ostatni odcinek na Odwyku, no i nie wiem, no, jaki jest mój pogląd, że bardzo się ktoś pewnie, dużo ludzi się pewnie nie zgadza, pewnie ludzie się powiedzą, że a Martin, już cię więcej nie słucham, ty głupku, ty, nie wiem, ale to wywołuje emocje, duże ludzi, bo to jest jakieś, ludzie to uważają, za atakowanie kościoła, no bo, no to nie jest atakowanie, to jest po prostu mówienie, nazywanie rzeczy po imieniu, jest taka konkretna interpretacja rzeczy, które są w Biblii, jaką Kościół mówi. To jest jedna z interpretacji. I nie ma się co wypierać, że katolicy się opierają na Biblii. Bo nie na Biblii się opierają, tylko na interpretacji Kościoła katolickiego Biblii. I to nie jest żadna ujma ani nic. Zresztą ja nie wiem, dlaczego ktoś by to miał traktować jako coś obraźliwego, że kiedy ja mówię, że oni się trzymają nauki Kościoła katolickiego, a niekoniecznie Biblii. Biblia jest drugorzędna zupełnie. Biblia jest w ogóle zbędna. Biblia jest potrzebna temu urzędowi nauczycielskiemu, a katolikowi jest potrzebny kościół. I tak to jest zorganizowane. Ja mówię, że to jest. mi się nie podoba ta organizacja akurat. Ten sposób myślenia. Ale mówię, każdy sobie niech tak wybiera jak uważa. Ja tylko się upewniam, żeby rozumiał to dobrze. No i już. No ale, no, że teraz rozmawiał z jakimś tam katolikiem. No i właśnie rozmawiałem na ten temat. Ja mówię, no i ten katolik mówi, no że rzeczywiście jest winy na pstanie. Ją ja wie o tym że Jezus jest pośrednikiem i nie ma innego pośrednika, ale że ty możesz poprosić Marię o stawiennictwo. Ja mówię, no dobra, no to trzeba on ci powiedzieć, czemu? No bo Maria, ona jest matką, że ona go urodziła i że to wszystko. Ja mówię, no dobra, no. to ja szanuję Marię za to, że urodziła Jezusa, ale z jednej strony nie miała wyjścia, bo tak sobie zaplanował to Bóg i to nie wiem, czy mogą powiedzieć, nie, mogła, nie, chyba nie. aborcję zrobić. No w każdym razie ten, w każdym razie cieszę się, że, że urodziła i i została w jakiś tam sposób poprzez łaskę Bożą wyróżniona spośród tych kobiet, które tam wtedy w Judei mieszkały. No ale teraz ona nie żyje. I teraz skoro ona nie żyje, zmarła, no to i inni też tam poumierali, święci i nieświęci, no to jaki jest sens do kogoś, się... Ja mogę ciebie poprosić, żebyś się pomodlił ze mną o wstawiennictwie. Wstobin no. Po prostu się pomodlił ze mną o jakąś sprawę, tak jak nie się poprosiła i, i tyle, ale, no, ale nie prosił, ale ja żyję. Już no. I, I ja żyję, no to, to to jest logiczne, ktoś ciebie prosi, jeżeli ty prosisz umarłego o coś, i kto nie, kto, kto nie, nie, nie został wzbudzony z martwych, tak jak Jezus. No, ale no on gdzieś tam to jest... żyje, niby. No. To, to nie jest takie tłumaczenie, że on jest taki martwy całkiem. Ale no, nie, no, ale, ale Jezus został wzbudzony ewidentnie z martwych i dlatego jest swoim pośrednikiem. Jeżeli no, no, nie dlatego też, że... ale no, między innymi. A znaczy nie, nie, no, chodzi mi o to, że gdyby nie, nie był wzbudzony, gdyby w jakiś sposób inny został, to logicznie rozwiązanej, by leżał dalej w grobowcu, no to raczej byś chyba to... no nie mógł się, się modlić do niego, bo znaczy, on by ja bym mu nie wierzył, że był tym, za kogo się podaje. I tylko, i o to mi chodzi. Nie, nie, nie, ale czy nie ktoś, to Czy jest, on jest co duchowo um... w niebie, Zmienić czy coś to... potem Wiesz że no człowiek razie... to coś więcej niż ciało, więc ten duch gdzieś tam pewnie żyje, albo śpi, ja nie wiem, co się dalej dzieje, ale... No ja myślę, to, że, to że jedyne takie nie... by logiczne, te wstawienie są bardzo dobre, to, że to jest jedyne takie powiedzmy, że no, powiedzmy, że logiczne wytłumaczenie o co można prosić Mary, Ale ona sama o sobie właśnie. Ja nie wiem czemu sami, sami ludzie zaprzeczają, że mówią. Tworzą dogmat i ten dogmat sam zaprzecza to, co mówi Mario w objawieniu sama o sobie, Bo ona sama o sobie mówi, że jest pośredniczką. Więc albo ktoś po, ona po prostu mówi? Ktoś dogmat nie A, bo gdzieś na, mówi. No, czy? mówi. mówi, mówi i to mówiła a, chyba a Fatimska. Tych, a w tych, tych objawieniach jakiś, a to nie, nie. Teraz Fatimska i. Moja działka. i, i, i, i jest zatwierdzona przez Jana Pawła II. Jeżeli Patryńska teraz nie będę wymyślał, ale która to sprawdzałem, która się mówiła, że, że, że jest po i że, że Jezus już nie może wytrzymać. Tak ludzie grzeszą i ona chce odciążyć swojego syna, czyli tutaj będzie się krzyżowała. Tak? Że, że Jezus ofiara była w takim razie wy, wychodzi na to niewystarczająco. No Najwyraźniej, nie, bo nie wytrzymuje już. Nie nie, wiesz co, nie wnikam, już to jest. Nie, no nie, nie chcemy się o tym gadać, Nawet to jest... Teraz to... chodzi o to że, żeby Kościół powiedział, na jakiej podstawie tworzy dogmat. No, przecież nie, nie, że Maria sama o sobie przyszła i powiedziała, po tą no, ty, tej... zrób, nie taką i taką. No, to na, tej... na podstawie objawień. No, objawię, nie? Więc teraz trzeba poczytać sobie objawienia i zobaczyć, czy one pasują do tego dogmatu, no bo moim zdaniem nie pasują, bo jeżeli ona... No, co, mówi, ja jest nie pośredniczko... wiem, bo... Ale patrz, przecież ty nie jesteś w kościele katolickim, to po co cię to tak zajmuje ten temat? Co mnie to zajmuje? No, no. No, mnie to zajmuje, że, że akurat mam, mam dużo znajomych, którzy a, wszyscy tam chodzą. No ale oni się tak też fascynują tymi objawieniami? Oni, oni w ogóle oni to po prostu akceptują, oni nawet nie. Poważnie? No to. No, nie, no, oni w ogóle oni mówią, że się modlą do Maria. Mówią, że, że wy wiecie, że nawet wy nie powinniście. A co ty gadasz tam? To... Tak głupoty. I to chodzi mi o to, że oni nawet robią coś przeciwko tym oficjalnym dogmatom i nikt ich jakoś nie może w błędu No i to wiesz. To tu w ogóle się, no tu ci dużo ludzi powie, też pewnie Biden, na przykład, że to. W ogóle większość katolików robi wbrew dogmatom katolickim. Tak naprawdę to oni nawet katolikami nie są. Tylko tak mówią. A tak, no mówi, ale, to, czy... ale, ale w takim razie, wiemy. gdzie są ci nauczyciele, którzy mają uprostować ich A ja nie wiem, światło. ale wiesz, to zawsze jest deficyt nauczycieli. No, ja no przecież... nie, no chodzi o to, jeżeli, jeżeli w Twoim kościele jest jakieś nauczanie, a, a ludzie, którzy chodzą do tego kościoła, nie przestrzegają tego nauczania, to Biblia jasno mówi, co się robi z takim. Że masz go napomnieć, jeżeli Kościel. to nie. No. To, to nie pomaga, masz wziąć drugiego i napomnieć go w jeżeli to nie pomaga wziąć więcej, a potem wyrzucić go. Tak, Więc no. albo niech ktoś zacznie wyrzucać, wyrzucać ty. No swoich... mnie wyrzucili właśnie na przykład parę razy, że znaczy jeden przypadek pamiętam konkretnie z tego właśnie powodu, bo mnie, no, z tym, że tam napominał głównie pastor, a inni napominali, że nie słucham pastora i no i taki był efekt, że właśnie wyrzucali bo nauczanie Kościoła było takie, jak nauczanie pastora w tym wypadku, że nie wolno nikomu nic mówić bez akceptacji pastora na przykład, nawet jeżeli ma rację. No, ale to akurat chyba pastora powinno być. No, nie, się nie, rzucić. Nie no kogoś. może, ale pa, no, zbór należy, należy do pastora, taka jest koncepcja. Zresztą tak jak ty powiedziałeś, jeżeli w Kościele się naucza coś, to, to jeżeli... Co to znaczy, że w Kościele się naucza? Znaczy, że pastor naucza, tak? Czy ktoś nie, nie, no, mówiąc... no ja uważam, że, że ja mówię, kościół jest wtedy kościołem, kiedy się naucza tego, co, co mówi Biblia. Jeżeli... A, no to Biblia właśnie. Jeżeli Biblia naucza, że coś tam jest, nie wiem, czerwone, a kościół naucza któryś, że to jest białe, to ten kościół, który naucza, że to jest białe, nie jest kościołem biblijnym. No a skoro tak, nie jest biblijnym, no. to nie jest chrystusowym. No i tyle. No i to, no i to mówimy, wiesz, co, no to, że się ludzie kości... mylą, to się mylą. To jeszcze niekoniecznie znaczy, że nie są w chrystusowi, bo się mylą w jednej kwestii. Zależy, jaka to kwestia. No, ale no do, tak, dobra, tak. to. ten, to Kończymy, bo mi się już miesza trochę. Już jest przed pierwszą, powiem ci, że ten. Dobrze. A o której jest w Anglii? Która jest godzina? A, No ty masz fajnie Samy... Kurczę. I pewnie no jeszcze cię. Fajne i pewnie jeszcze za 5 godzin wstaję do pracy. Ups, gorzej. Ja. Jakbyś mieszkał w Polsce, to byś za cztery wstał. Super. No. Dobra, Dobra, w takim razie ten. Dobranocki kończę... Z... Dobrą noc. Good night. No, na razie, pa. Bye. To był Mirek. Dobra, okej. Okay. Nie wiem, co się dzieje. Nic na czacie ale coś mam jakieś wrażenie, co rzucam oczami co jakiś czas i że jakieś potworne kłótnie wyskoczyły na czacie, yy, ale już nie wiem nawet na jaki temat. Chyba dzisiaj to bardzo złe jakieś noce na odwyku się zrobiły, bo ludzie się bluzgają, a może i dobrze, może powinny powyłazić wszystkie teraz różnice, może powinniśmy się pobrzucać, rzucić sobie w twarz, ty jesteś heretykiem, a ty wjedziesz ludzi na zatracenie, a ty to, a ty tamto, tymże... Argument pod tytułem ty wiedziesz ludzi na zatracenie nikogo nie przekonuje. I to jest dobrze. Lepiej unikać tego, nie z powodu tego, że to jest nieprawda, bo może jest, ale z powodu tego, że to jest, nie przyda się, no mało skuteczne, po prostu są lepsze sposoby, myślę. Mam nadzieję. Marek dzwoni. O, Marek jeszcze nie śpi. O, jakie fajne zdjęcie. O, witam cię. Cześć, nieśpiący Marku. A czemu mam? Spotkanie? A wani, wani jakimś tak. krótkim tym powiedzonkiem. Co o, hose Hosenyszyn na mnie bluzga widzę na czacie właśnie. Zobaczymy, kto na mnie bluzga to. Mój Martin jesteś człowiekiem, który widzi tylko jedną stronę. Wiesz dlaczego Hosenyszyn? Bo nie zadzwoniłeś i nie powiedziałeś drugiej. So shut up! Po prostu i już jak masz coś do powiedzenia, A? to weź i zadzwoń, bo... nie no, szlak mnie trafia z tymi malkontentami. Masz problem, są linie otwarte za darmo. Weź i zadzwoń. Nie przestań się dopieprzać tego, że ja mam audycję, bo tobie się nie chciało dupy ruszyć i coś zrobić samemu. Jest mam dość tych ludzi. Wyłączę za chwilę wypieprzę wszystkich z czata naprawdę. O, ludzie mówią, Martina, opęta, szatan, patrzcie na oczy, czekajcie, okulary sobie. gdzie są... Okulary? Halo? O, przepraszam bardzo, podnerwiłem się. Nie, no spokój, spoko, takie wybuchy złości są bardzo fajne. W tych okularach wyglądasz w ogóle... No bo ja lubi, lubię ludzi, ale mnie denerwuje po prostu, podejście, że nie potrafią normalnie rozmawiać. nie... rany, ja wierzę w to, że się da nie zgadzać po prostu i być przyjaciółmi zawsze, a, a nie od razu ja w... właśnie... się... no. Ty coś ja właśnie się... też, to, też w to wierzę, ale stwierdziłem, ostatnio z zmarcam, że bardzo mało osób w coś takiego wierzy, że można się z sobą nie zgadzać, że można ten, a jednocześnie można się lubić. A, bo Hosen powiedział, ja tylko powiedziałem, co co ludzie mówią. A, no to, to do ludzi przekieruj to teraz do ludzi. Forward <śmiech> dalej. <śmiech> Sorry. Nie, ja, ja myślę, że sporo osób, które tu przychodzi, już wie o tym, że można się nie zgadzać i jednak się lubić, bo jak tak, to. Nie rozmawiałbym na przykład po kilka godzin z DJR-em, bo że się z nim nie zgadzam. Prawda? No może, ja nie wiem. Syp... No. Mam nadzieję, że wiedzą, bo... Wysypią. Bo... I... No. I jakoś rozmawiamy całkowicie. Hej, Bajliter mój mam taką samą bluzę. Bardzo fajna jest ta bluza. Genialna bluza. Ładna jest i ciepła, polarowa, powiem. Założę, okulary, to mnie mniej będą bluzgać, bo zawsze trudniej komuś przywalić, jak ma okulary. Tak, mi i oberwiesz od razu to. <grym> Dobra, okej. Okay. No. Nie, wiesz, to temat był dzisiaj dosyć ciekawy, no, ciekawy. Ciekawe rozmowy, bo tematu nie było, tak naprawdę. No, takie było dziwne. W no. Kościele. No. Tak. My też ostatnio mieliśmy wielki problem z Kościołem. Właśnie też dlatego, że tak a, trochę I inną. Mnóstwo. Znaczy, rozminęła nam się wizja Kościoła ostatnio. Zaczęliśmy sobie rozmawiać. No. no. A, z dziesięciną też miałem problem, powiem ci. No, mało kto nie ma, nie? Zawsze kwestia pieniędzy, to ja miałem, zawsze ja się problem... ludzie nerwowi robią. Ja miałem problem taki, że yy, ja się czułem zmuszony. Jak się czuję do czegoś zmuszony, to mi się taka lampka... A jak mnie ktoś zmusza do czegoś, to w takim razie ja tego robić nie będę. Więc... No, wiesz, tym, tym bardziej chrześcijanin ma pewne uzasadnienie, bo całe chrześcijaństwo jest... Ciągle jest w Nowym Testamencie o wolności mowa, o tym, że Jezus nas uwolnił i tutaj nagle się pojawiają przymusy, to może się trochę robić... No dokładnie, dziwne. wiesz, no. Ja I spróbowałem to tłumaczyć nawet pastorowi i nie zrozumiał tego. Nie był w stanie zrozumieć czegoś takiego, że ja mówię, co jak powiesz, że no, wiesz, przydałoby się dać, jeżeli będziesz mógł, to daj. To jest różnica niż powiedzieć, że powinieneś dawać 10% przynajmniej. No, ja znam to, że tak uzasadniają, że trzeba po prostu. Że tak. to tak jakbyś okradasz Boga i używa się takich określenia okradasz Boga, bo nie dajesz pastorowi jakiemuś 10% tego, co masz. No, muszę. może aż, aż, aż tego ostro nie było, ale że no znaczy, nie, nie wiesz, że tam u ciebie, dobrać, Ale dobrać. ja słyszałem takie, takich ludzi. Ale tak nie, to ja usłyszałem historię, że w Stanach jest jakieś tam są kościoły, gdzie ludzie normalnie umowy podpisują, że będą dawać 10%. O, o, u, no nie, no Przecież jak są dobrowolne, to są, ale. No, no znaczy są tak dobrowolnie, niedobrowolne, prawda? No, bo się, nie, no jak musisz się podpiszesz, na, to... Musisz się na piśmie... Ale nie, żeby być w kościele, musisz się na piśmie zobowiązać, że będzie to być, być No ja bym po prostu nie szedł tam i już, no. no ja też. No, jak nie, to, nie a to coś jest nie tak w tym, takim podejściu, myślę. że no, znaczy, jak ktoś chce, no to nie chce, ale... Nie, wymagać tego na podstawie jakiej. Ja, po prostu nie ja ma podstawy tym, wymagać tego. Ja jeszcze jedną rzecz w tym momencie sobie pomyślałem, tylko już akurat nie dodawałem, bo stwierdziłem, że chcę zakończyć tę rozmowę, no. że no. co za zaufanie do, do chrześcijan, prawda, tak ogólnie. No to jeszcze no. kazać podpisać. Trzeba, trzeba umowę podpisywać, bo inaczej nie dadzą. Prawda? Właściwym sądem do rozpatrywania jest ten sąd stanowy tutaj. S tak, y są dostatecznie. To już nie Jezus, to już sąd państwowy musi być też, nie? Mówisz? Zresztą mówisz? a propos... Y rada pastorów. <laughs> już bym lepiej, lepsze jest rada pastorów niż umowa jakaś cywilnoprawna chyba. A gdzieś jest w Nowym Testamencie właśnie takie coś w liście, że zarzuca apostoł Paweł komuś tam w którymś kościele, że się procesują między sobą wobec niewierzących właśnie. Dokładnie taka sama sytuacja. Zamiast między to sobą... Nie w a chyba tak, w, Koryn, do Koryn, w koryncie, no, w którymś kościele tam bo. Tam, tam trochę takich problemów było, że Tak, nie, i zarzucali nie właśnie. To, dokładnie. No nie. Ja myślę, że powinno się troszeczkę oczyścić Kościół, ale ciężko jest. Ja w ogóle miałem taki pomysł, tylko nie muszę to jeszcze przemyśleć dokładnie. Bo wymyśliłem to jakieś 3 tygodnie temu, ale tydzień no, temu nas nie było, bo byliśmy na obozie. Ale ja bym chciał ludzi z Krakowa, chętnych, którzy by chcieli sobie przyjść, pogadać o Biblii czy tamten, zaprosić do nas może. No właśnie, nie. ja też myślę, jest... czemu ja tego w domu nie robię, bo w sumie nie mam miejsca dlatego. No to ale... nie wiem, no tam nie wiem ile osób przyjdzie, no ale kilka osób przyjść, pogadać, pośmiać się, No, tam, tam, no, no, no, wy... no, wypić coś, zjeść. No tak to powinno w sumie wyglądać, że chrześcijanie powinni właśnie, tak jak tu chyba Samuel mówił, powinni mieć ze sobą kontakty częste. Jak najbardziej zwykłe, życiowe, codzienne. Nie można być to nawet ja codzienne, tak, ale... Ja tak napsnęło pod kresnicem. No. Coś takiego. Go tutaj właśnie ogłosić też. na. na no to, e, to zrób. Nie. Jeżeli są tylko ludzie chętni, to ja zapraszam... To wiesz, nie, ale to zrób konkretnie. Wyznacz godzinę jakąś i da, zrób mapkę, i telefon, i niech dzwonią i coś. Może A, przez odwyk z... jakoś nawet. Wrzucisz tak. na odwyk, jak coś? Jak to przygotujemy? No, to zróbcie. O, ja zrobię, bo tam, no, mam już miejsce. Tam, gdzie są te grupki różne. Dobra, dobra. Dobra, no to ja to przygotuję, wyślę ci jakoś... To ten fajny ten jest pomysł, no. I niech się zacznie. Się no, pozna ludzie, zam... przynajmniej razem się pogada. No, oficjalnie, jak ktoś jest z Krakowa albo Sokolic, to zapraszam więc No, zwłaszcza w tym w kurdwanowie, nie. Tak? Nie. Na tak? Na kurdwanowie, tak. Na kurdwanowie. Dziwna nazwa. <głos> Zawsze nie mnie nie. zastanawiało, skąd się... Ostatnio pisał. zabili tutaj kibice. Na kurdwanowie? O kurdwanowie. No, maczetami. Orzesz kurdwanów. <głos> co ty opowiadasz, ja maczetami go? A skąd to wzięli? No to jest, nie no to było nielegalne? Sobie, pisz sobie zabójstwo na kurdwanowie, to będziesz wiedział. To nowe takie? Kurde, to jest masakra. No nie, no z miesiąc temu... A, no to kibice? Kibice, zna, zaczaili tak. się na jakiegoś tam kibice. A innego jakoś. kibice. A jest, oni są tam nienormalni. O 12 południe. Ci z Krakowa to są wyjątkowo ludzie poch, pochrzanieni. No i co, będą potem z tym żyć, nie? Do końca życia, że kogoś z szalika zabili. No rany, to. A to w gruza. tym miejscu, gdzie ten, są zniczej szaliki leżą? <laughs> Tego, której drużyny? Tej, po, e... tej zabitej. W Krakowie. Krakowie. Szaliki. Też upamiętniałem człowieka. No, jedyne czym co reprezentował sobą to szalik i kawałek białego czerwonego materiału. No ja no widzicie, no to. No, no, dobra, okej, okay, ale, ja ale miałem słuchaj. Tak. I tak zapraszamy na gutban. Dobra, weźcie broń, gaz jakąś może. Okej, okay, dobra, dzięki. Dzwoni DJR właśnie, to zobaczymy I... co powiem. Mam nadzieję, że na nie jest bluzka, bo nie mam już siły. Na razie. E, okej, okay, no co nadwyku? Nie ja załamujecie mnie. Ludzie trochę dzisiaj. Ja nie wiem, czy. A może sam się z niepotrzebnie zupełnie. Zwoni DJR. Cześć DJR. Zostałem ci antenę i. i z... przygnębiony siedzę tu. Tak, zostawisz mi antenę, to idź Am. do kuchni. Po prostu posiedzę. Tak. No. no. Nie wiem. Mówiliście o czym? O opłaceniu na kościół? Tak. Dobrze słyszałem? Tak, było opłacenie na kościół, tak. Było, było. No no to. Mhm. Jeżeli chodzi o opłacenie na kościół, to. Oczywiście, tak jak powiedział Marek, my często rozmawiamy, ja się z nim nie zgadzam, nie zgadzam się także w tym przypadku. Mhm. W kościele katolickim nikt nikogo do płacenia na żaden kościół nie zmusza. A nikt nie mówił, że zmusza. E, no Marek powiedział, że on, on by płacił, tylko że on nie... A nie, on się e, w innym czuje lubi. zmuszanym. On się w jakimś właśnie protestanckim czuje zmuszanym. No być tak. może, wiesz, chodzi o to, że w katolickim kościele my mamy się troszkę o potrzeby wspólnoty kościoła. No tak. i to jest, zapraszam, zapraszam oczywiście na mój podcast, bo akurat w ostatnim odcinku mówię o tym no. między innymi o tym yy, znaczy napominam tam króciutko Okej. Okay. Yy, chodzi, chodzi o to, że w kościele, widzisz ja na przykład nie płacę, nie? nie daję na tace i to nie daję na tace już od jakichś, nie wiem, 10 lat poważnie? w yy, nie, nie czemu? Płaciłem, nie płaciłem za swój ślub w kościele katolickim da się, tak? yy, ani księdzu nie płaciłem za strojenie kościoła Miałem kościół przystrojony za darmo wow. y Jak? Nie muszę tego robić nie? No po prostu dbam o, ko o potrzeby kościoła Ale to... Y tylko, że nie, dbam finansowo Dbam A -a. w ten sposób, że jak trzeba coś zrobić To przyjdę i zrobię Że, że mimo, że mam 30 lat To nadal służę domszy y Że potrafię czytać w kościele dbałem w ten sposób też, że moja żona śpiewa w kościele i też robi jak coś mm -hmm. trzeba i po prostu nie muszę za nic płacić a jak ktoś jest leniuchem i jak mu się nie chce ruszczyłka ani rąk w kościele no proszę, to niech chociaż nie mieć swój portfel otworzy i nie, tyle, no nie. wiadomo, znaczy to jest no, tak samo wiesz, wiesz, twoje pieniądze to jest twoja praca tak samo, gdzieś yy, zarobiłeś je bo pracowałeś no. już gdzieś więc no tak, albo pracuj tak, bezpośrednio wiesz, albo pośrednio nie sam, sam zresztą powiedziałeś jakiś czas temu, że, że, że nie ma czegoś takiego, jak nie mam czasu, nie. To zawsze jest. po prostu kwestia nie, wyboru. Nie chci go dać tyle, no i, i, i koniec, no. no. W każdym razie to tylko tyle o płaceniu. A ja bym chciał no. jedną rzecz powiedzieć. Powiedz. I mówiąc szczerze, to trochę w nosie mam co na ten temat sądzisz, Dobrze. to jest tylko to, co chcę powiedzieć. Brawo. Y kiedy wreszcie przestaniemy no. y, się kłócić? My się będziemy kiedy kłócić, wreszcie, bo się nie zgadzamy. Ale kiedy wreszcie posłuchamy, posłuchamy Jezusa? No, kiedy, wiesz, w którym co... momencie wreszcie uderzymy się w głowę i posłuchamy Jezusa? Dlaczego ja, jako katolmocher i nie wiadomo co jeszcze, jestem w stanie, dzwoniąc do Ciebie, rozmawiając z Markiem, czy ogólnie robiąc cokolwiek, wiesz, rozmawiając z kimkolwiek, kto nie jest katolikiem, nie rzucać w co drugim zdaniu, że albo wy protestanci, albo wasza nauka, a coś tam. A, a, a mi już trochę uszy wędną Martin, i jak, jak, jak, jak wiesz, jak dzwonię, jak słucham na przykład nocy na odwyku i słyszę albo w kościele katolickim, albo katolicy, albo księża katolicy. No ale Przecież ja tak Jezus nie mówię, no to, to... wiesz co, już to ale... Do słuchaczy mówisz, nie? Nie, Martin, dzisiaj tak mówiłeś, dlatego, dlatego postanowiłem do ciebie zadzwonić. Ale ci czekaj, ale konkretnie co ja mówiłem tu negatywnie jakoś? Ja mówiłem, to kwestia wyboru jest przecież. To, że katoli katolik darzy zaufaniem Kościół katolicki, to chyba jedyne było, co tu może kogoś obrażać? Czy... Napastliwym? No Martin, Ma Martin, musiałbyś, musiałbyś posłuchać yy, swojego odcinka, bo ja teraz nie przytoczę Ci cytatów, bo, bo tego było dosyć dużo, jak rozmawiałeś tam z. Yy, z, nie, nie, nie z Markiem, tylko z tym gościem wcześniej chyba. Samuel? W każdym, no, razie, mi... też, w każdym razie posłuchajmy Jezusa. I tak jak, tak jak Jezus upomniał apostołów, że, znaczy wiesz, w, w, w, w dziejach apostolskich, tak? No. Yy, przepraszam, bo teraz nie jest trochę późno, już nie myślę zbytnio. No ja też Ale była ta sytuacja, kiedy, kiedy się yy, ludzie kłócili w kościołach, że wiesz, że ja jestem od Pawła, ja jestem od tego, nie? Yy, yy, I tak dalej. I ja wierzę lepiej, no bo coś tam. No, no, my też to... powinniśmy przestać. Bo jakie, tak naprawdę, niech mi ktoś powie, niech napiszecie, albo ty mi powiedz, jakie ma znaczenie to, że jestem od Benedykta? Jakie? No nie no, ma trochę, bo trochę zmienia to sposób myślenia i sposób postępowania troszkę też. No. Nie, dla mnie, dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, że ty, nie, że ty jesteś od nikogo, bo tak wybrałeś, a ktoś tam jest od... Yy, yy, no nie, Jana... nie jestem od nikogo, no ja jestem od Jezusa bezpośrednio po prostu. I ty tak. ja, ja, ja jestem też od Jezusa. No, to... Jezus jest moim panem, nie Benedykt, i tak naprawdę Benedykt nie jest mi w niczym do życia potrzebny. No, ale czy ja mówię, że tobie jest potrzebny? No przecież nie wszyscy o tobie akurat mówimy, jak mówię o różnych katolikach. No różni są, sam mówisz, że są różni katolicy. Są tacy, sam mówisz, większość ludzi, co uważasz za katolików, nawet nimi nie jest. No, i, no to... i fajnie, że czasami zwracasz na to uwagę, ale jeżeli chcemy być fajni. Sami zwrócić uwagę ja na to. Też, ja, też, ja, ja też po takich. Y po takich patałachach jadę, u siebie nawet na, na podcaście, bo mnie to wkurza, że tacy ludzie są, nie? No to tak się... u, siebie, u siebie na podcaście powiedziałem, że się cieszę, że w Irlandii y, na, na, na mszach pasterskich wigilijnych nie ma y, bandy pijanych no, debili, którzy, tak. którzy nie są, wiesz. no no to, to, to jest fajna sprawa, tylko że ja tych pijanych debili nie nazywam katolikami i kościołem katolickim, bo oni nimi nie są, no. I tak samo, no mówię, nie, nie ma, moim zdaniem nie ma sensu sobie wytykać tego, czy jestem protestantem, katolikiem, czy kimś. Tak długo, jak wierzę w Chrystusa jest fajnie, a, a to, czy jestem katolikiem, czy protestantem, powinniśmy sprowadzić na yy, na, na, na płaszczyznę dyskusji, a nie, a nie tego, że, yy, że yy, Wiesz, tak jak tak jak kurczę, ja teraz ja nie mam strasznie słabą pamięć doników, ale ten gości, który do ciebie dzwonił wiesz, oczywiście, że można się trochę pośmiać z Fatimy i można się trochę pośmiać z tego i z tego. Tylko, że co ci to daje, kurczę, tak naprawdę co ci to daje, no? No chyba. chyba. No, że nie ma. Zapytaj się go o Fatime i tyle, a nie, a nie na tej pierdoły. Ty, Martin, nie mówiłeś coś o księżach katolickich, o tym, że ksiądz katolicki... No pa to gadałem, a nie o powie... Nie, mówiłeś o księżach katolickich, no też mówiłem, że oni to... są tak nauczeni, że jak się go spytasz, skąd on ma tą wiedzę, to, to no. on ci powie, że nauczyciel mój mi tak powiedział, nie? No on tak, on przekazuje nauczanie... Czekaj, prze, przekazuje nauczanie kościoła katolickiego w danych kwestiach, nie? Nie, nie. A czy je nauczanie nie. przekazuje? To, słuchaj... Czy jeżeli... A czyje ty, czy je ty nauczasz? Niczyje, swoje Cześć, własne. Niczyje. Moje własne to, to, to co wyczytałem niczy... z Biblii. Martin, Martin, to kiedy grzebałeś w ziemi jako archeolog w ziemi świętej? Inni grzebali kiedy... i widziałem... No ale czekaj, po co mam grzebać w ziemi? No mówię, że tą Biblię, co tu mam napisaną, proszę bardzo, tu o, pokazuję, tą, na, tą sobie Biblię czytam i mówię, co ja uważam, że tu jest napisane, kropka. Nie ma tu nic więcej skomplikowanego. No ale przekazujesz naukę na tych, którzy wykopali tą Biblię z ziemi, znaleźli gdzieś pozwijaną i ją przetłumaczyli. To nie jest twoja nauka, no. Jak to nie jest moja no, nauka? Ja mówię, ja mówię niewyraźnie. Biorę to jako źródło, nie wnikam już, czy to dalej są, ktoś to napisał. No pewnie napisał, tak, oczywiście. Okej, okay, ale od tego momentu, jak już jest to napisane, to więcej dalej pośrednictwa nie ma żadnego. Ja już to sobie sam czytam. No, widzisz, o, ale, tak samo, wcześniej... ale tak samo ja czytałem Pismo Święte, jak ty opisujesz. Tak samo czytałem je, ja będąc w seminarium i tak samo czytają inni, którzy są w seminarium, bo czytałem, wiem o tym, bo, tak. bo znam środowisko i podejrzewam, że znam je lepiej niż ty. Ja wiem, że czytam. Ja nie mówię, że nie czytam. Ja mówię, że kiedy mają wybór przeczytać dosłownie coś z Biblii i zastosować się do nauki Kościoła, które mówi, które daje wytłumaczenie tego fragmentu, to wybierałem naukę Kościoła. Ja nie mówię, że to złe albo dobre. Nie, ja mówię, to że to tak jest, jest mechanizm. To jest to, ale to nie jest prawda. Niech to nie jest prawda. To co rozumiem, to jest że... Ja się że? Z... No to, czekaj, no, ludziom samo przyszło do głowy, że jest czyściec, mimo że tu nie ma ani jednego słowa czyściec z Biblii. Skąd mają słowo czyściec? Ponieważ to, że nie ma słowa, to nie znaczy, że nie jest o czymś zapisane. Ja mówię, że słuchają nauczania, nauczania Kościoła i tylko z tego nauczania mogli wziąć słowo czyściec, bo w Biblii nie ma słowa czyściec, więc to już chyba nie trzeba większego dowodu na to, że trzymają się jednak nauki Kościoła, która wyjaśniać ma no, nie Biblię. jest napis na polsku, słuchaj, tam nie ma słowa Bóg w ogóle. Tam nie ma słowa Jezus nawet, nie? Tak, w polskiej wersji dobra, jest, w polskim nie, nie też nic. jest. W polskiej wersji natomiast nie ma słowa czyściec dalej. W żadnej nie ma, i w żadnym języku, i w żadnym znaczeniu tego słowa czyściec nie ma. No więc mówię. I znaczy, nie wiem, dlaczego tutaj polemizować ze mną? Przecież to nie jest chyba nic y, jakiegoś. Nie wiem, coś, coś to jest nieprawdziwego, że katolik się trzyma nauki kościoła katolickiego i ksiądz przekazuje naukę kościoła katolickiego nagle? To jest jakieś nieporozumienie? Tu. Myślę, to jest. Ja, ja, ci powiem tylko tak, ja ci powiem tylko tak. Jeżeli znajdziesz księdza, jeżeli będzie ksiądz. No. Y który, czci... poczekaj chwilę, czciciel Złotego Cielca. Nie życzę sobie, żebyś nazywał mnie Brudasem publicznie, bo mnie nie znasz, chłopaku. Byteeter, jak możesz, to Co? proszę o to, żebyś zwrócił sprawiedliwość i ten pan, żeby sobie poszedł. Na no celu. jeszcze ostrzeżenie czciciel Złotego e... Cielca, a potem wyleć, żebyś że obrażał ludzi bez powodu, bo ma... ja też mam dosyć obrażenia. Także e... Słuchaj, to jest Słuchaj, to jest w ten sposób. Jak znajdziesz księdza, który... który na pytanie o na pytanie o to w co wierzy, powie ci, że, że znaczy czy w, co tam przekazuje, powie ci, że on y, sądzi tak na temat Pisma Świętego bo mu tak powiedział nauczyciel, a nie dlatego, że on je przeczytał to ja będę, tak? będę się cieszył jak ty mu powiesz jesteś głupi. Ja mu nie powiem, że jest ty, głupi bo ja bo, uważam, że on wybrał ksiądz, tak. Nie, bo taki ksiądz rzeczywiście jest głupi, bo tego nie uczy kościół katolicki. No, nie uczysz, tak, żeby się tak, trzymać tak, nauki tak, Kościoła? Nie. Tak, Kościół katolicki uczy, uczy, żebyś używał rozumu i, i, i rozumiał Pismo, nie? A, mhm. a jeżeli ktoś e, nie, nie, nie ma zamiaru w... używać rozumu, tylko wierzyć w jakieś, w jakieś pierdoły mówione zambony i popierać je na ślepo, to to nie jest zgodne z nauką Kościoła Katolickiego. No? Ja się tu w ogóle nie zgadzam z Tobą teraz. Zgadza. na przykład. No ale dobra, no to nie musimy się tu zgadzać, no rany we wszystkim. Nie, nie widzę też dojścia do porozumienia w tej kwestii, bo mam zupełnie inny pogląd na sprawę tego właśnie, że e, no księża w Kościele Katolickim trzymają się, że, że no trzymają się po prostu nauki Kościoła Katolickiego, a nie Biblii. Jeżeli Biblii, to tylko Yy, interpretowanej przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Czyli tak naprawdę, de facto, Kościoła się trzymają i już. I Biblia jest im absolutnie zbędna. Mogą sobie poradzić zupełnie nie, czy, nie czytając Biblii, będąc, będą dalej dobrymi katolikami. Bo po prostu Kościół im sam wyjaśni, co mają z Biblii, no wiedzieć, jak ją rozumieć, nie? Nauczy po prostu i tyle. Nie da się być dobrym katolikiem bez Biblii, no ale dobra. Ja uważam, że się dobra, da. Jest... Uważam, że się da. Niestety. No a ja jestem katolikiem i uważam, że, uważam, że się nie da. To ale bardzo się cieszę, jest ci... to, dobrze świadczy o tobie. Przepraszam cię bardzo, Martin, ale okay. głos mi trochę zanika. Okay. Dobra, więc. Dobra, rozumiem, późno tego... jest, także dzięki za, za telefon. A nie powiedziałeś o adresu swojego podcastu jeszcze? Eee, a ty powiedz, pamiętasz? To jest na 100% blogspod.com chyba. Czy gdzieś tam.pl? Pierwszy raz powiedziałeś dobrze, a to jest mojego bloga. Nie, ja już mówiłem, no? tylko się jąkam po wow. raz, Pierwszy raz powiedziałeś blogspot, bo zawsze mówisz o jakichś blogsach czy o czymś to, tam. A, wow. a, a dobrze powiedziałem? Doceniam. Bo ja zawsze. No dobrze. No, nie, bo nie razem. będę pamiętał, bo mi się nie, nie rozróżniam ich tak bardzo. Więc po prostu blogspot. No, gdybyś, gdybyś, gdybyś yy, z y, początkujących podcasterów. Aha, aha, jak ja byłem pierwszy, ja byłem jednym z pierwszych podcasterów, a ja się nie zgodzę, ja byłem jednym z pierwszych podcasterów, który tutaj trendy wyznaczał i miałem adres Masa Krytyczna na dzień dobry od początku, więc można se domenę kupić, kupmy se domenę, kup se domenę, tanio jest, tania jest. Ale ja i tak nie wiem, co z tym robić. Ja się po prostu nie znam na tym. Dobra, no jest, nieważne. Dobra, okej. Okay, Ale nie, no. warto poważnie, to nie jest nic trudnego. A, a no, dużo łatwiej wiesz, potem ludziom dawać domenę. A poza tym, jak chcesz coś zmienić, to potem to domena ci zostanie, a stronę sobie wymienisz. Dobra, okej, okay, nie zatrzymuję, bo, bośmy, bo późno. No. Także zdrowie i życzę. życzę na razie. Mhm. To DJR był. Okay. LB Genzi, spala, domeny są za 0 złotych. Za rok są za 0 złotych, potem są już tam za 120 na przykład. Złotych. Dobra, były na odwykło dzisiaj jakieś wojownicze i nie wiem dlaczego takie jakieś coś, nie wiem, w ogóle. ale nie, no może dobrze. Ja mam tutaj dźwięk. Na Podzielimy się jajeczkiem. Taki dźwięk pełen porozumienia. Podzielimy się jajeczkiem. Bing, pada, alcia kwasik Polonus USA mówi DJ za szybko się denerwuje. No, denerwuje się, no, niech się denerwuje, ma prawo. Poza tym jest chory, jest późno, wszyscy się denerwujemy. Dziś nie wiem dlaczego. Eee, no, ale nie wiem, no, że dobrze właściwie, że tak jest. Ja bym wolał, żeby ludzie, którzy nie potrafią się nie zgadzać ze sobą bez wyzywania się, kłócenia się, nie chce pójdą naprawdę z tego odwyku, do widzenia i niech nie wrócą. I niech mi, niech, nie, do widzenia, po prostu nie muszą przychodzić, nie muszą tego, wchodzić, lubić, niech nie lubią najlepiej i pójdą i niech mówią innym też, żeby nie wrócić. Nie, po prostu jest uczciwie, tak, bo jak się po prostu, to jest tak jak z wódką, nie? Jak nie umiesz pić, to nie pij już. Nie umiesz pić kulturalnie, żeby potem nie bić się po mordach, nie żygać, to nie pij. Już. Ja nie będę mówił, że no to każdy troszeczkę napije się, to nic mu się nie stanie. No, stanie mu się. Do widzenia. Nie umiesz gadać, nie umiesz, musisz się kłócić, urzeć, to coś. To idź sobie. No, ale z drugiej strony nie chcę też takiego czegoś, że przyjaźń wymaga od nas, żebyśmy nie poruszali tematów, w których się w ogóle nie zgadzamy. Mamy się nie zgadzać. Jeżeli ktoś chce przyjąć łatkę odwykowi albo mi konkretnie, na przykład tam odwyk, to już jest tam więcej osób, więc jak ktoś chce mi przypiąć łatkę pod tytułem nawiedzony protestant katolonofob, a niech przypina. Proszę bardzo, jak mu tak wygodniej widzieć rzeczywistość, ja nie widzę problemu i mi to naprawdę nie przeszkadza, ani mnie to ziębi, ani grzeje, bo poglądy mam takie, jakie mam. Ja się absolutnie nie uważam za żadnego antykatolika, a wy sobie możecie tam uważać mi jak chcecie. Ja nie mam, mówię, żadnych nie księża ani ziemią, ani grzeją. Powiem więcej. Jak kiedyś byłem, należałem do kościoła katolickiego, to wtedy dużo gorszy miałem stosunek do księży, bo byłem to zaangażowany. Teraz jak się patrzę z zewnątrz, to ja bardzo chętnie z każdym pójdę na kawę, na piwo, pogadam, nie ma żadnego problemu w ogóle. Dużo milej do nich podchodzę. Dlatego, że już mnie to nie dotyczy, nie? To jest normalne. To tak jak się wyprowadzasz z domu to potem od rodziców i gdzieś tam mieszkasz, to potem dużo przyjemniej ci się gada z rodzicami, nie? Więc to jest taki sam efekt, więc jeżeli ja się już kogoś czepiam, to dużo bardziej tutaj się czepiam pastorów, bo w moim pojęciu oni są znaczy różni tam, są pastorzy, ale zakładałem, że ewangelicznych, oni są dużo bardziej Biblii, oni dużo bardziej są mi bliżsi i te ich wspólnoty są mi bliższe, bo bo są i już, więc ich się czepiać będę bardziej, no bo bardziej się w to angażuje. A księży to mnie mówię. Nie wiem, ja wiem skąd te dziwne tutaj są poglądy, że ja na księży najeżdżam. Nie najeżdżam na księży, tylko może po prostu ktoś się spodziewa ciągle jakichś ataków. Tak jak ludzie spod krzyża, prawda, Smoleńskiego, ciągle we wszystkich widzą wrogów i, i że rusty napadli, bo po prostu oczekują ciągle ataków. I je ciągle widzą, nawet tam, gdzie ich wcale nie ma, no. Jak widzą w żartach ataki na siebie na przykład. Nie rozróżniają już, gdzie jest żart. Yy, I traktują każdy żart poważnie. No to jest znak, że trzeba wyluzować po prostu trochę. Naprawdę trzeba wyluzować i już, no. są różni ludzie, co różni, różni ludzie dzwonią, różni, mają różne podejścia do kościoła katolickiego, a ja nie zgadzam się z każdym akurat, no. No, że lubię kogoś, to nie znaczy, że podzielam jego pogląd, ani odwrotnie. Też, kogo mogę... Są ludzie, których nie lubię, a się zgadzam z ich poglądami. Różnie bywa. No, więc spróbujmy sobie jakoś, co? Nauczyć się gadać ze sobą. To może być? Co? Nie? Nie? Może? Nie? Nie? No, dobrze. To na czacie teraz yy, kontynuujmy wojnę. Dobra, on sobie noce na odwyku. Jeszcze strzelę parę... Ruskie zabili nam kaczkę, powiada tutaj. Wosani mówi, tak, zabili kaczkę. No, mój kurde, mało brakowało. Co to za krzyki? Szara, nie ma żadnych już krzyków. Kończymy, noce na odwyku. Nie wiem, wiecie co. Odwyk się robi naprawdę bardzo, bardzo trudny. I tak nadawać publicznie w ogóle cokolwiek, nawet dla tej już tej garstki osób, bo sobie uciekła, bo już nie chciała słuchać mnie, 47 osób. I już bez, bez obrażania się niektórych, bez tych wyzwisk, bez czegoś tam, że o, ja już się obrażam, więcej nie słucham, moja noga tu nie powstanie. Więcej, to już bez samego tego jest trudno, ale im bardziej zaczynają ludzie najeżdżać na jedną osobę prowadzącą, tym się naprawdę to gorzej prowadzi, więc no, więc już prowadziłem różne tam rzeczy w przeszłości i już rezygnowałem, bo mi się nie chciało po prostu, po jakiego wała, nie, ja, ja sobie sam poradzę, mogę, kurde, zresztą może to zrobię w końcu, wcześniej czy później odwyk przestanie działać i zostaną inne rzeczy. Na 100% blogspot.com zostanie. Zostanie może tydzień z Biblią i może zostaną nowe rzeczy. Bo ja myślę, że rzeczy powinny się zmieniać i odwyk nie może być za długo, bo się zmieni w coś nieprzyjemnego. Wszystko, co za długo stoi, się robi nieprzyjemne. Jak taka sadzawka albo jak woda u rybek. Woda u rybek nie może być za długo, bo ją trzeba albo wymienić, albo wyczyścić, albo coś zmienić. ponieważ że będą same gówna i wodorosty i te rybki zdechną i się tak skończy. I już, więc yy, każdy bluzk przyspiesza ten dzień, kiedy Martin będzie mógł odpocząć. Już, już nie wiem. Zajmę się biznesem. Bo by, bo, Albo z graniem piosenek właściwie. Właśnie to, to by było lepsze niż biznes nawet chyba dla mnie. No, chyba się skieruje w tą stronę. Może, nie wiem, nie wiem. E, ho, Hosynyszyn hosy mówi, zniknie odwyk, przyjdzie odwyk, hosowa. No to przyjdzie. Mam nadzieję. Hosenyszyn, zobaczysz, jak to jest ciekawie mówić, kiedyś ci znowu będą wszyscy przychodzić i najeżdżać. Zaczniesz mówić, że opowiadać, prawda, tutaj o szach trydenckich, to ci przyjdą ludzie i zaczną jechać na tym, że jesteś kościelnym fanatykiem. To zaczniesz opowiadać ogólnie o, o Bogów. w bardzo taki fundamentalny sposób, Bóg was kocha i na tym kropka. To w ogóle nikt nie przyjdzie, bo to będzie za nudne i o niczym i już z ramionami i mówisz, do kogo ty w ogóle mówisz i po co? No to zaczniesz znowu mówić dokładnie coś, swoje zdanie, jakieś sprecyzowane na, jakimś temat, na jakiś temat, to się znowu przyczepią ludzie, że, którzy mają inne zdanie i powiedzą, że obrażasz innych, którzy mają inne zdanie, bo nie ma możliwości w ogóle mieć sprecyzowane zdanie na temat Boga, Biblii, Kościoła czyśćca i innych rzeczy, które by było niesprzeczne z poglądami innych i nie obrażało niczych poglądów. Niestety też nie da się nie obrażać innych poglądów. Chyba, że nie masz własnych poglądów. Tylko wtedy się da albo wtedy, kiedy nie stosujesz w ogóle zasad logiki w swoim rozumowaniu. Czyli po prostu mówisz, że można można iść w prawo, ale też iść w lewo jednocześnie i można. Więc jak tak powiesz, to wszystko jest możliwe, jak w tym kawale o rabinie, że Przyszło do fa dwóch facetów, i jeden mówi, że do jednego mówi, ty masz rację, do drugiego powiedział ty też masz rację, a potem przed trzecim mówi: Jak to oni mogą? Nie mogą mieć razem racji. Przecież oni mówią sprzeczne rzeczy, a do niego mówi wtedy rabin: Ty też masz rację, i już, no to jak chcecie tak gadać, to można wybrać. Chyba powiem, po. Da, da, da, da, da. Obserwatore, Obserwatorę powiada Martin, nikt cię do tego nie zmusza. Daj spokój, bo bym już jak amator. Ja jestem amatorem. Jestem absolutnie 100% amatorem. Dlatego to jest takie fajne, ten odwyk. Gdybym był profesjonalistą, to bym był już był zawód. Zawód ksiądz, zawód odwykowiec, taki wiecie. I to by zepsuło wszystko, oczywiście, bo bym coś robił jako. Z reprezentant zawodu. Miałbym mundur już, miałbym stanowisko. Już nie byłbym Martinem, byłbym sobie pastorem Martiem albo odwykowcem Martinem, albo kimś tam. I to już by nie było to samo, bo nie byłoby tego czynnika ludzkiego, fajnego, że mówi człowiek do człowieka, naprawdę człowiek do człowieka. Nawet jak się kłócę z kimś, to jestem człowiek do człowieka. Jak ktoś się na mnie kłóci, to i tak już wolę, żeby się kłócił i bluzgał niż... Ale na mnie przynajmniej. A nie na znowu organizację jakąś, albo stanowisko, albo coś... Już niech tu będzie ludzkiego dużo że takiego elementu. To jest coś, co sobie ostatnio przypomniałem, że to jest to najfajniejsze, co ludzie mogą jedni robić dla drugich ludzi. Żeby być jak najbardziej narażonym na ataki. Naraź się na ataki. Mów szczerze, co myślisz. Niech cię walą ze wszystkich stron, bo tylko wtedy pokażesz to swoje człowieczeństwo, to z tego prawdziwego siebie i tylko wtedy będzie prawdziwa rozmowa i ktoś drugi będzie tego słuchał. I on powie... Mogę z nim gadać, naprawdę mam z kimś kontakt. I wtedy ci wyślę, prawda, 10 zł jako sponsor odwyku, prawda, na stronie odwykom i już albo ci nic nie wyślę, tylko powiem żebyś mu oddał. I dał na schronisko dla psów. Chyba gdzieś tam Arek taki przed chwilą mi mignęło, nie wiem, przed chwilą, tylko godzinę temu, ale już chyba sobie poszedł. To napisz do mnie, dam albo powiedz, na które schronisko przekazać, to ci tam wyślę. Nie ma sprawy żadnej, naprawdę. Jak mnie ktoś nie lubi, to niech mnie nie lubi. Ja nie będę tutaj, prawda? Dobrze. Yy... Dobrze. Z tym sponsorowaniem to oddzielny temat, powiedział obserwatorem. I dobrze. Yy... Ta... Dobrze, to ja z... sobie powiem do widzenia ładnie i. Bo dziś, było za, dziś było za trudno. Dziś to przekracza moje możliwości prowadzenia. Dziś nie wiem w ogóle, co jest grane. Ostatnio były jakieś fajne tematy, a dziś się walnęło, jakieś posypało się po prostu. Naprawdę antypastorsko-antykatolickich tematów, anty coś tam. Skąd się to wzięło? Ja nie wiem, czegoś to zaczęło. Nie wiem, zaczęło się w ogóle od tego, że przyszła Becia i powiedziała, że nie, nie poważnie, ludzie. Nie, ja rozumiem, że można mieć, yy, że można uważać, że inni ludzie prowadzą ludzi na manowce. Okłamują i w ogóle, no można, można, ale nie jak się tak przypomnę, że zaczęło się od tego po prostu, że przyszła Becia i powiedziała, żeby się modlić o tą, jakąś dziewczynkę, która ma chorobę rzadką, jedną na sto tysięcy i żeby, no kto uważa, no to niech się modli, nie? Do Boga. Niech poprosi, żeby jej jakoś to dobrze się skończyło. Na przykład, nie? Przyszła i powiedziała i poszła. Nie? A potem, godzinę później, zaczęła się rozmowa i ktoś zaczął opowiadać, że były... A to Mirek o jasełkach na przykład mówił, albo ktoś tam coś... Albo ja sam tak samo gadałem o pastorach, co tam wymagają płacenia. No bo wymagają niby, no ale z drugiej strony kurde, nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby o tym gadać. no Ja sam też się daję wciągać w takie rozmowy. Bo nawet naprawdę wciągają może za bardzo te rozmowy, nie? nie Shareholder mówi, nie zwalaj winy na becie. Nie, to już jest shareholder, to już jest paranoja, bo ja nie mówię, że zwalam winy na becie, właśnie ją chwalę, że przyszła i powiedziała jako jedyna, nie jako jedyna, nie, ale ona powiedziała coś właśnie najbardziej takiego fajnego, ludzkiego, co powinniśmy o czym powinniśmy gadać przede wszystkim, nie? Czyli powiedziała, żeby komuś pomóc, nawet w ten sposób, żeby się pomodlić, jeżeli ktoś chce i uważa, że to jest sens, bo Bóg istnieje. Jak ktoś uważa, że Bóg nie istnieje, to niech to zignoruje, po prostu już... A, nie? I ona powiedziała właśnie coś fajnego, a potem my w kontrakcie tego wyglądamy w sumie na takich z takich dziadków, co się przyczepiają o, o pierdoły, nie? Do siebie, że tu czyściec, tu nie czyściec. Nie, no, znaczy, nie, ja nie mówię, że to nie są ważne, bo kwestia tego, co jest prawdą, a co nie jest, jest ważna i dla mnie będzie ważna, ale dalej czuję się nieswoją, powiem, niesmak. smak no. Schroder, nie mówię, że się od tego źle zaczęło. Mówię, że od tego się właśnie dobrze zaczęło. Mówię, że był dobry początek. Ja mówię niewyraźnie. Może jest późno. Może, albo może dopisujecie sobie do tego, co mówię, to co ktoś coś tam mi groży w głowie. Mówię, że dobrze się zaczęło, a potem się skręciło źle. Wyjaśnię? Wyjaśnię. No. Schroder mówi, Becia mądrze gadała. No, a ja co mówię? Co się ze mną kłóci, jak się zgadzamy? No ludzie już... Adzie mówi, miotasz się i ludzie się gubią. No wiecie, trochę w dobrej woli. W sam goodwill, for goodness sake. No. I sound too cheesy? I sound too cheesy? Why I sound too cheesy? I don't sound too cheesy. Becia sounds too cheesy, but she's right. Okej. Okay my lubimy Becie, my lubimy Becie teraz mi się już odbija już nie może nic powiedzieć bo już mózg mi śpi jak ktoś ma ochotę zobaczyć jak wygląda Martin, któremu znikła wszelka samokontrola to niech jeszcze posiedzie przez 10 minut, bo właśnie mózg mi śpi właśnie czuję, tu jest ta część mózgu która usnęła halo, pobudka jeszcze na chwilę usnęła, a reszta mózgu zaczyna szaleć, robić coś tam, wymyślać sobie. Za chwilę będę historyki popytał. będę improwizował bajki nocne. Chcecie bajkę na koniec? Bajkę. Nie wiem. Tomasz mówi, ładnie masz nasarany w bani. I to jest głos rozsądku dziś. To jest dobry głos dzisiaj. To jest sprawy godne, to jest sprawiedliwe. Błogosławiecie. I spać dobra noc. Bajkę chcecie? Bajkę chcą. Nie, bajka nie, bajka nie mogę. Bajka Bajka jest, bajki są zarezerwowane, Przypomniałem sobie dla masy krytycznej i tam jest miejsce na bajki, tam jest miejsce na głupoty. Bez ograniczeń. Tam jest miejsce. A tutaj jednak ma być ograniczenie. Więc idziemy spać. E, zapraszam na za tydzień i będzie, będzie lepiej, będzie jakiś temat. Dziś naprawdę byłem zmęczony za bardzo i nie pilnowałem rozmowy i się porozłaziła. Sorry, ale... Była audycja dzisiaj na kontestacji, nowa i wymagała przygotowania i pilnowania i to mnie zmęczyło trochę już. Niestety nadawanie jest męczące, muszę przyznać i no i co, no powiem, że no, no jest męczące, no co zrobię, no nie jest, no, nie ma aż tak łatwo, jak się wydaje, ale, ale fajne jest, więc zachęcam, zachęcam, zachęcam już. Andzia mówi, gdzie pracujesz? Tu. Nie? A to, co robię, to nie jest praca, to co to jest, przepraszam, odpoczywam se teraz? Co znaczy pracujesz? Co dla was jest pracujesz? Jak się pytasz, skąd mam pieniądze, to zadaj pytanie, skąd mam pieniądze, a nie gdzie pracujesz, jak to cię interesuje, bo pracuję, teraz pracuję na przykład, bo gadam. siedzę, włączam, wyłączam. A jak cię interesuje, skąd mam pieniądze, to ja ci odpowiem, że Gię cię to obchodzi, bo właściwie to prawda. Bo Cię to obchodzi. <śmiech> Chyba, że chcesz, masz jakieś konkretne pytanie. Chcesz pomóc albo coś. Ale ten kto pyta, żeby pomóc no takie pytania? Jesteś po prostu wścibski już i tyle. No ale może jesteś fajny, nie? Też, Może jesteś wścibski, fajny człowiek. Znam takich ludzi. Dobra, nie znam takich ludzi, ale chciałem, żeby dobrze zabrzmiał. Wosani, skąd masz pieniądze? A skąd ty masz pieniądze, Wosani? Skąd? Ja powiem, że uczciwie je zdobywam. Na podstawie e, dobrowolnych umów z ludźmi, nikogo do niczego nie zmuszając i dając coś zawsze w zamian. To jest fajny sposób na zarabianie pieniędzy. E, już. Andzian pyta, skąd masz pieniądze na utrzymanie rodziny? I to jest bardzo dobre pytanie pod warunkiem, że chcesz zostać moją żoną, bo wtedy to cię będzie dotyczyć. A tak, to wiesz, może być jeszcze drugi przypadek, kiedy moja żona wynajęła cię jako adwokata. Ale nie wynajęła cię jako adwokata, więc... I don't care what you think about me and I'm not gonna tell you. A Polish Crampur że mam przyjadzić na koncert do Krakowa. Nie ma sprawy też. Żygnam, Żygnam wszystkich wesoło. Żygnam wszystkich. Żygnam wam wszystkim i tego... Obserwatorem mówi, Martin coś kombinuje. No nie kombinuje, po prostu mam niestandardowy dosyć sposób życia i, e, i chcę przy okazji nauczyć kogoś, kiedy, kiedy jest coś uczciwe, a kiedy jest nieuczciwe, więc odwołuję się do definicji, kiedy zarabianie jest uczciwe. Wtedy właśnie, kiedy dajesz coś w zamian komuś dobrowolnie, a on w zamian ci daje pieniądze. To jest sposób uczciwy zarabiania pieniędzy. Jeżeli tylko stosuję się do tej definicji, jest zawsze uczciwy. Jest? No, maybe, yes, yes, yes. Dlatego to o tym mówię. O, shareholder, właśnie, bardzo dobrze, mądrze mówisz. Co u Blanki? To jest Blanka. Blanka, nic, Blanka dostaje sponsorowane pieniądze ciągle, odwykowe, co miesiąc dostaje. Yy, ile dostaje? Dwa razy i trzy, czy trzy, trzy teraz już, teraz trzeci raz dostanie. I yy, no nie, na razie nic nowego, ale yy, na www.odwyk.com, jak widzicie, jest tam nową rzecz. Na którą się trochę popracowałem, blogi różne. I jest jeden blog dotyczący Blanki. I jak coś będzie nowego, to tam będę zawsze pisał, żebyście wiedzieli, co tam u niej i żebyś, no, żeby, żeby było wiadomo, że to jest żywa dziewczynka, a nie jakiś tam wirtualny obiekt gdzieś tam, gdzieś na jakiejś tam stronie w jakimś internecie, tylko że jest naprawdę i że no naprawdę coś dobrego robimy tutaj wszyscy my razem, którzy jej coś dajemy, nie? No, to jest fajne i zachęcające i fajne. Dobra noc, powiem. Yy, a reszta... Co? Kto się pyta? Żone becie. żone becie. Nie spamujcie kiedy indziej na te wszystkie tematy. Dobra, nie, koniec. Noce na odwyku dziś uważam za nieudane wybitnie, yy, fatalne absolutnie i skłaniające mnie, gdybym był szybko reagującym impulsywnym człowiekiem, do tego, żeby więcej ich już nie było, bo były straszliwie męczące i zniechęcające i do dupy były po prostu. Nie wiem, jak to powiedzieć lepiej. Nie da się tego lepiej powiedzieć, a to jest idealne słowo, więc zaryzykuję użycie słowa uznanego czasami za nieco wulgarne, ale niestety oddające najlepiej sytuację. Dobrze, okej, okay, ludzie. Nie no, tak naprawdę... Dobrze, na sam koniec spuszczę tą piosenkę, która była na początku, bo... <śmiech> Mimo, pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami, sprawami życia y, to są rzeczy najważniejsze takie, dlatego ja mówiłem, że ta piosenka to jest dla mnie klasyczna, bo ona przypomina kwintesencję najważniejszą rzeczywiście tego, o co chodzi w takich odwykach i nie tylko, w ogóle w stosunkach między ludźmi w życiu, no. Więc to puszczam, to jest Tomek Żółtko, ja tą piosenkę się nauczyłem dawno temu grać, na niej się uczyłem grać na gitarze i Powiem nawet, że, nawet powiem, że ją grałem publicznie kilka razy na obozach chrześcijańskich. I jak spotkałem Tomka Karzutko, to powiedziałem mu, taki zestresowany, że Tomek, ja kiedyś grałem twoją piosenkę publicznie na obozie. Mogłem? Bo to w sumie jego piosenka zaczęła pytać o pozwolenie. Ja on powiedział, spoko. No, to mi ulżyło, że, że nie zrobiłem tutaj mu koło pióra, bo on se nie życzy. Życzy se, no. Znaczy nie wiem, co sobie życzę, ale nie ma nic przeciwko temu. Myślę, że teraz też nic nie ma przeciwko temu, bo to też jest taki osobnik, właśnie który rozumie, że trzeba rozmawiać też, że konieczność tego rozmawiania, po pierwsze, po drugie, osobistego, zawsze osobistej relacji z tym Jezusem, nie? I po trzecie, to, żeby, żeby, no, żeby być przyjaźnie nastawionym do wszystkich, nawet tych, którzy którymi się nie zgadzamy, bo ludzie często Oczywiście to nie jest takie wszystko proste. Ludzie w dobrej wierze mogą robić też i złe rzeczy, ale ta ich dobra wola, naprawdę dobra wola i no, no dobra wola po prostu. Wierzą, że robią coś dobrego i to sprawia, że nie powinniśmy na nich traktować ich wrogo, myślę, tylko bardziej z jakimś, no litością może trochę, chociaż może niekoniecznie to jest dobre słowo, ale takim zrozumieniem, że no, smutnym zrozumieniem co zrobisz, no człowiek nie wie, no jest nieświadomy, uważa, że robi dobrze co zrobić, nie wiem co zrobić nie wiem, to jest taki nie wiem, część życia właśnie roz, nierozwiązywalny dylemat dobra, dobra, noc wszystkim sorry, że już tak ten o Sławek dobrze mówi, Sławek mówi nie będę płacić na Martina, wolę kupić wędkę biedakowi brawo byle byś kupił tą wędkę, a nie tylko gadał. To kup wędkę biedakowi. Tak samo ja wolę dać blance, niż dać na przykład kościołowi jakiemuś, a ja może któremuś mogę dać, ale jednemu mogę nie dać, wolę dać blance. Rób to, co uważasz, to są twoje pieniądze, to jest twoja praca, to jest twój czas. Rób, na, dawaj tam, gdzie uważasz, że to jest najbardziej pożyteczne Są ludzie, którzy uważają, że takie gadanie o Bogu Zmuszanie ludzi do myślenia Taki odwyk jest pożyteczny I tylko oni powinni dawać, tylko oni A nie dlatego, że ktoś mnie lubi Gówno mnie to obchodzi, czy mnie lubisz Jeżeli uważasz, że to co robię jest niepotrzebne Zbędne i szkodliwe To nie powinieneś mieć w życiu dać ani złotówki na to Bo to jest nieuczciwe w ogóle To jest postępowanie wbrew sobie, wbrew własnemu sumieniu Ja nie chcę czegoś takiego Never, nigdy, nie To jest głupie więc nie. Ale mówię, jak ktoś uważa, że to jest ważne, jest dobre, przydaje się, tylko wtedy powinieneś dać. Dawaj na wędki dla biedaków. Tak, to zawsze dobry pomysł jest. I naucz go jeszcze używać tej wędki. Tak, to rób. Wszystko, co przyniesie korzyść, co inwestujesz i coś z tego wyrośnie kiedyś. na no to dawaj, dawaj, dawaj, dawanie jest fajne, też daję. Fajnie znać. Dobra, dobra noc. Alik mówi, dajcie mi 100 złotych. Dajcie Alikowi 100 złotych, jeżeli Alik coś robi pożytecznego dla kogoś. Alik, dobra. Dalik, zrób coś, co jest warte 100 złotych. Zrób coś pożytecznego dla kogoś, nie wiem. Wystrugaj komuś. Wędkę daj komuś, wędkę za darmo. I ci dadzą 100 złotych za to. Znajdzie się ktoś, kto powie, Alik, robisz dobrą robotę, dostaniesz 100 złotych. I tak powinniśmy żyć, i tak powinniśmy sobie dawać. To powinno być fajne, uważam. Dobra noc. Co jeszcze? Nazir mówi, on próbuje zarabiać na was. No, no, próbuje zarabiać na was. Pewnie, że próbuje zarabiać na was. Czemu mam nie próbować zarabiać na was? Każdy, kto zarabia, zarabia na kimś. Bo coś komuś daje i wtedy na tym kimś zarabia. Zarabianie na kimś polega na tym, że coś komuś najpierw dajesz. Więc to jest dobre. To jest dobre. To jest zarabianie na kimś. Taka jest definicja. Mamy na sobie nawzajem zarabiać. Właśnie tak. Dają sobie coś nawzajem. Już. Dobra, noc. Słucham, co jeszcze chcecie? Nie gadam z wami na czacie, dziś jesteście jacyś dziwni Wosań mówi, ile tu już zarobiłeś? Zero, nic, nic nie zarabiam Tutaj Daję wszystko za darmo I już, a jak ktoś uważa, że coś To jest pożyteczne To mi coś da, a jak mi nie da To mi nie da, i już I dalej będę to robił, póki będę mógł A jak nie będę mógł, to będę robił co innego Bo muszę za coś kupić bułkę i więcej mi się nie chce tego tłumaczyć. Jak ktoś chce wiedzieć więcej na ten temat, odsyłam do książek o wolnym rynku na przykład, różnych ekonomicznych może podstawach albo w ostateczności na jak mu się czytać nie chcę na stronę www.kontestacja.com Dobranoc Wam wszystkim życzę. I na tym skończę. Dzisiaj Martin w Zoom humorze kończy, nieszczególnie, yy, ale ogólnie dalej lubiący Was wszystkich no może, nie wiem, czy już mi się chce prowadzić nocę na odwyku po prostu po tym wszystkim. No. Ile trzeba mieć zaparcie Ja. W życiu tego nie zrozumiecie, póki nie zaczniecie sami. Więc zacznijcie. Tak, zacznijcie sami. Dobra on Idę spać. Eee, zmęczyłem się. Wyluzuje się. Bing mówi, dobrze, wyluzuje się. Też się wyluzuje. Bing. Host dzwoni. Host, nie mam siły już z tobą gadać. Wybacz mi, naprawdę. Pogadałbym, ale jest prawie druga w nocy. Jestem... Wykończony kompletnie i idę spać. Branc? Sorry, następnym razem noce na odwyku będą, bo będą za tydzień. W środę będą? Zaraz czekajcie, który to jest dzień. 23. To będą. Dobranoc? Mówi Martin Lechowicz i piosenka Tomka Żutka. Tomka Żutko na koniec, o którym mówiłem. Co chciałeś powiedzieć, chos? A dobranoc. No chodź, nawet dzwoń. Hos powie dobranoc. Jak dobranoc, to dobranoc. Na 100% mówi Martin Nie patrz nikt nie mówi, że będzie letką, Twardym trzeba być niemiętkim Dobrze mówisz na 100% I ty akurat możesz już to powiedzieć, bo ty już swoje prowadzisz Ale na 100% z, po, z trzeciej strony Ja już swoje zrobiłem minimum Bóg ode mnie może powiedzieć, a jest tak gdzieś jeszcze, powiem, tak w Biblii jest napisane, Bóg taką przypowieść, Jezus mówi taką przypowieść, że siał sam siewca, prawda, tam, i jedno ziarło, ziarno padło tu, jedno tam, czy tam, nie? I jedno padło takie, że nic z nich nie wyrosło, a to, co wyrosło, to wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i stukrotny owoc. I ja już wydałem do cholery owoc 60-krotny. I już nie muszę zbierać na owoc stukrotny, bo już mi się nie chce. Może mi się jeszcze trochę chce, ale może mi się za chwilę już nie chcieć i wtedy pójdę na emeryturę i odpocznę i nie będzie mi Bóg mógł powiedzieć, nic nie zrobiłeś ze swoim talentem, bo zrobiłem. Zrobiłem. Dziękuję bardzo. Już nie mam nerwów do tego. Ja już chcę odpocząć zarabiać na siebie i z... Nie wiem. Dobrze. No to... Yy, to więc mogę. Więc mogę być już miętkim i nietwardym. Mogę. Ale póki jeszcze to... Dobrze, to przepraszam. Host dzwoni. Na koniec... No to, Cześć Martin Cześć Hoss, o fajnie słyszeć przyjazny no, głos Chciałem powiedzieć dobranoc o. Ej, to ja nie lansuje w ogóle mózg przepraszam, przepraszam, Lansuje strasznie, ja nie wiem co mówię w połowie już Cześć Hoss, o, fajnie, o słyszę swoje echo nawet ja słyszeć twoje echo. Po mózg. Ojej, Słyszę twoje echo Słyszę samo echo o. Mówisz Też coś, jestem. o mówisz coś, dobra no, y, Martin, co ty wierzy, że nie idziesz spać jeszcze? Nie wiem, ja już chyba śpię. Mi się, mam wrażenie, że już mi się śni to, co teraz tutaj jest. Dobrze, dobrze. To nie, nie ja jedyny. No, dobrze. Może taki. dzień. Ja chciałem powiedzieć dobranoc. w Becie Śpij i już powiedz, dawno. że i audycja była fajna. Dobra, powiem. powiem. No, tylko to. Dobranoc. Dobranoc, cześć host. Dobra, był hos yy... i wszyscy już śpią. Po prostu z Jezusem żyć to ma grzutko na koniec. Dzięki za słuchanie. Tym, co wytrzymali, połowa tylko odeszła. No okej, okay. do, do następnego razu dla tych, co jeszcze chcą słuchać tych nocnych. A jak nie chcą, to... są lepsze audycje. No nie, nie powiem, że nie ma, bo są gdzieś. Gdzieś są. Niekoniecznie po polsku, ale gdzieś są. I się trzymcie. I wpadajcie czasem na www.com. Napiszcie komentarz, blogi, poczytajcie nowe rzeczy, ciągle przechodzą. Bye Wśród tylu marzeń czar.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 zę. dobrocią koić wszelki ból, po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Częściem radosnych cieszyć się A krzywdą smutnych przejąć się Po prostu z Jezusem żyć Zwyczajnie bez wielkich słów Każdy dzień powierzać Mu Stale przy znowu ścisnąć bratnią dłoń każdemu w oczy spojrzeć móc po prostu z Jezusem żyć zwyczajnie bez wielkich słów każdy dzień powierzać mu stale Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu stale. Kwiaty. Jest taki pejzaż, gdzie miłość kwitną.